To dzieją się takie cuda, że hej. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.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 Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład kupując automatyczny ekspres ciśnieniowy Delonghi z możliwością ustawienia mocy kawy. Zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt.pl Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Klasyczne kabanosy tarczyńskie już za 19,90 za kilogram. A sok kapi 1 litr tylko 2,99 przy zakupie dwóch sztuk. Tak, sok kapi 2,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak-Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne, gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład telewizor LG 49 cali, Ultra HD, Smart TV, Pilot Magic, klasa A+. Teraz o 296 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 29 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis trójki. A warszawski sąd za chwilę ogłosi wyrok w sprawie słynnej afery podsłuchowej. Strażacy strzegają przed czadem, dwie osoby trafiły do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla w koszalinie: Niemcy, Brytyjczycy i kto najchętniej spędza urlop w Polsce o tym serwisie. Prokurator chce kar więzienia w zawieszeniu i grzywny. Obrona domaga się uniewinnienia, wskazując, że śledczy nie zbadali ważnych wątków, które pojawiały się w trakcie postępowania. Warszawski sąd za chwilę ma ogłosić wyrok w procesie Marka Falenty i trzech innych osób oskarżonych w sprawie tzw. afery podsłuchowej. Proces trwał rok. Ksania Maczak. Jeśli oprzeć się na ustaleniach potwierdzonych podczas procesu, afera podsłuchowa w wielkim skrócie wyglądała tak. Wiosną 2013 roku biznesmen Marek Falenta wpadł na pomysł nagrywania rozmów w warszawskich restauracjach. Nagrano ponad 80 spotkań, w sumie 700 godzin rozmów, ale tylko 20 spośród ponad 100 podsłuchiwanych zgodziło się wystąpić w śledztwie jako pokrzywdzeni. I choć prokuratorzy utrzymują, że motywy działania oskarżonych miały charakter biznesowo-finansowy, nie udało się podczas procesu udowodnić, że Marek Falenta korzystał z podsłuchów w interesach. On sam mówił tak. Moją rolą jest jedynie to, że od kilkunastu lat pomagałem polskim służbom specjalnym w wykryciu wszelkich nieprawidłowości. Ale z drugiej strony służby nie potwierdziły, jakoby Falenta miał informować o nagrywaniu uważnych osób w państwie. Kelnerzy natomiast potwierdzili, że Falenta płacił im za nagrywanie. Sąd pominął jednak wątek służb, a prokuratura nie zbadała, czy źródłem nielegalnych nagrań mogły być służby specjalne, które nakłoniły do podsłuchiwania swojego informatora, czyli Marka Falente. Wyrok poznamy, lada moment. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowe fakty w sprawie szefa gangu handlującego dopalaczami. Policjanci z Komendy Miejskiej w Gdańsku szczegółowo przeszukali jego mieszkanie i lokale, w których przebywał, informuje Aleksander Siewiert z gdańskiej policji. Zabezpieczyli blisko milion złotych w gotówce, trzy jednostki broni z amunicją, różnego rodzaju substancje sypkie, wpłynie, tabletki, nasiona. Oprócz tego znaleźli sfałszowane osobiste. Eksperci badają obecnie znalezione w mieszkaniu przedmioty. Zarzuty w tej sprawie usłyszała też kolejna osoba. Jest to 22-letnia kobieta, która usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu dopalaczy, które stwarzały bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Szafgangu i jego matka zostali aresztowani prawie dwa tygodnie temu. Usłyszeli zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, natomiast mężczyzna dodatkowo posiadania broni bez zezwolenia. Teraz w serwisie ostrzeżenie przed czadem, który w sezonie grzewczym jest bardzo groźny. Po zatruciu tankiem węgla dwie osoby trafiły do szpitala w Koszalinie. Strażaków wezwał mężczyzna, który źle się poczuł. Czuła, towarzysząca mu kobieta straciła przytomność, mówi Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia stwierdzono bardzo wysokie stężenie tlenku węgla w łazience, gdzie znajdował się piecyk gazowy. Czad jest substancją bezzapachową, bardzo trudną do wykrycia. Przypominamy o odpowiedniej konserwacji instalacji drzewczej, o przeglądach. To kolejny przypadek zatrucia czadem w tym sezonie grzewczym, dlatego strażacy podkreślają, jak ważne jest wietrzenie mieszkań. Jeżeli zakryjemy klatki wentylacyjne, mamy niesprawne przewody wentylacyjne, może dojść do wydzielenia się tego tlenku węgla i zatrucia się nie uszczelniać, nie zamykać domów jako puszki. Po prostu najważniejsza jest dobra i sprawna wentylacja. Strażacy przypominają o przeglądach urządzeń grzewczych, pieców i kominów. Radzą też, by dla własnego bezpieczeństwa montować specjalne czujniki. Holendrzy odkrywają Polskę. Są już trzecią pod względem liczebności grupą turystów w naszym kraju. Po Niemcach i Brytyjczykach przyjeżdża ich do nas 400 tysięcy rocznie. Tak jak Anders Jansen, który chciał nawet zamieszkać na Dolnym Śląsku i uczył się polskiego. Byłam Azja, Afryka, Ameryka, tam też są części ładne tego, ale nic jest tak ładne jak tutaj. Sarny skoczym przed nogi, dziki tutaj żyją, te, taki są, wszystko jest, jest super. Jest. Najchętniej odwiedzanym miastem jest Kraków, mówi Andrzej Pawluszek z placówki Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Patrząc na atrakcyjność dużych aglomeracji miejskich polskich w Holandii, Kraków, Warszawa, Wrocław, dalej Gdańsk, Poznań, te miasta przyciągają turystów holenderskich. Dodajmy, że największy na świecie wydawca przewodników turystycznych Lonely Planet zaliczył Polskę do grona 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie na spędzenie urlopu w tym roku. To był serwis Trójki. W całym kraju zachmurzenia umiarkowane, ale są też przejaśnienia i trochę słońca. Tylko na krańcach południowo-wschodnich przelotny śnieg. Na termometrach w Rzeszowie minus jeden stopień, w Lublinie, Augustowie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Poznaniu zero, w Warszawie i Olsztynie plus jeden, we Wrocławiu dwa, w Trójmieście trzy, a w Szczecinie cztery stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro przeceny do 50%. Rwi! Tylko do 31 grudnia. LED TV LG 32 cale za 799. 40 cali. LED TV Thompson za 1099. Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A++ za 899. W sklepach Euro i na euro.pl w ten dzień będziecie się po prostu dobrze bawić. W ten dzień będzie naprawdę wystrzałowo. Po Sylwestra uświetnią efektowne pokazy fajerwerków. Już teraz w Lidlu. 42-strzałowa bateria Predator z efektem deszczu fajerwerków, jedynie 111 zł. Oraz 24-strzałowa bateria Superbomba o kalibrze 30 mm, zapewniająca magiczny pokaz, tylko 66 zł. A także inne fajerwerki w wystrzałowych cenach. Produkty wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka.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 Witam Państwa, dzień dobry. 6 minut po południu. Chcąc, nie chcąc, powitamy Nowy Rok. Niektórzy z ulgą, bo mają uzasadnione pretensje do odchodzącego. Niektórzy z nadzieją na lepsze czasy. Tak czy inaczej, jak wynika z badań firmy Polster, aż 39% planuje zabawę w domu podczas tak zwanej domówki. 31% pozostanie w domu, ale zabaw hucznych nie zamierza urządzać. Na bal sylwestrowy, taki z prawdziwego zdarzenia, wybiera się jedynie 8%. Również 8% nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, czy będzie obchodzić w tym roku Sylwestra i czy w ogóle nowy rok nadejdzie. To oczywiście żart, choć wyobrażam sobie, że człowiek przyszpilony przez zdeterminowanego ankietera może w ogóle nie wiedzieć, czy świat jeszcze istnieje. Na organizację zabawy wydamy średnio 680 zł. Co piąty Polak planuje wyjazd zimowy, najczęściej będzie to krótki urlop w kraju. Co ciekawe, aż 17% na pytanie, ile pieniędzy zamierzasz wydać na zakup alkoholu, odpowiada, że w ogóle nie zamierza go kupować. 58% wyda na ten cel do 100 zł, a 8% odpowiada trudno powiedzieć. No i dość przytomnie, bo przecież nie wiadomo, jak sytuacja się rozwinie. Zatem Sylwester z alkoholem i chętnie z fajerwerkami. Wprawdzie 55% nie kupi fajerwerków, ale pozostałe 45% zamierza zadbać, by reszta ciszy nocnej po prostu nie miałam. Czy hucznie spędzę Sylwestra? To pytanie na dziś, a moim gościem jest pan doktor Karol Jachymek, Uniwersytet SWPS, kulturoznawca. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Kiedy zaczęło się świętowanie Nowego Roku? Wraz z powstaniem zapewne kalendarza, kiedy ludzie zorientowali się, że jest taka data przełomowa i że można to jakoś uczcić? Tak, rzeczywiście. Te, te źródła zabaw sylwestrowych sięgają bardzo dawnych czasów i wskazanie takiej jednej granicznej czy kluczowej daty jest nie do końca możliwe, gdyż w tradycji mitów, opowieści pojawia się całkiem sporo. Sięgamy oczywiście kalendarz juliański, możemy się, sięgnąć jeszcze, jeszcze dalej. Istnieje też taki mit mówiący o tym, że taki znaczny znaczny udział w świętowaniu Sylwestra miała przepowiednia Sybilli, która tutaj wywróżyła przebudzenie lewiatana, który Potwora. zniszczy miasto. Tak? Potwora, mm -hmm. który zniszczy miasto. W związku z tym, że to przebudzenie nie, nie nastało, ludzie zaczęli świętować, ale to, co wydaje mi się najbardziej kluczowe, to właśnie to o czym pan tutaj powiedział, czyli przełom, cykl, narodziny, nowy początek, to są okazje... Do świętowania. Do świętowania A zawsze. Skąd, skąd ta radość, ktoś zapyta? Przecież nie ma cienia gwarancji, że ten przyszły rok będzie taki dobry. A może czekają nas wszelkie plagi egipskie i na co się tu cieszyć? Nadzieja, prawda? Tutaj znowu, znowu odpowiem trochę wymijająco, ale... Zawsze w tych nowych y, y, narodzinach, prawda? Tutaj możemy też na przykład sięgnąć do świąt wielkanocnych, które w gruncie rzeczy mają e, e, w sobie ten sam potencjał, prawda? Ta, mm -hmm. ta to odrodzenie, wiosna, nadzieja, jak pan e, nad, powiada. A może. Tutaj jest, a może kluczowa, a może brak świadomości, co nas czeka, choć jedno z drugim troszkę się wiąże, bo człowiek e, nie wie, albo nawet jak wie, że będzie źle, to ma nadzieję, tak? Absolutnie, ale gdzieś tutaj, prawda, włącza nas się, y, y, nam się nasz pesymizm, nie chcę tutaj mówić narodowy pesymizm, bądźmy optymistami. Wierzmy, hmm. że, że ta nadzieja jest związana z tym. Wczoraj e, zapytałem dobra. wczoraj zapytałem słuchaczy trójki o optymizm na nowy rok i by większość z optymizmem czeka na ten nowy rok, co może y, nieco pocieszać, tak to wygląda. Przy czym tutaj przypomnę też już, już, już może nie do końca podam konkretną datę, ale prawda gdzieś w styczniu czeka nas ten najsmutniejszy, najczarniejszy dzień w roku, który według badań jest tym dniem, kiedy orientujemy się, że nasze postanowienia noworoczne niestety hmm. się nie zrealizują, ale prawda postanowienia noworoczne też pokazują nam w jaki sposób czekamy na, na ten nowy rok, czy w jaki sposób chcemy spędzać Sylwestra. Chcemy... Panie... E, e, mieć tutaj jakieś właśnie postanowienia, które tworzą nas, nas lepszy. Panie doktorze, czy jak człowiek się raduje, to musi tyle hałasować? Dlaczego radość wyrażamy hałasem? E, to właściwie myślę pytanie e, obecnie e, też do producentów e, e, różnego rodzaju tak? budżetu. <śmiech> <prawda, śmiech> e, e, ale prawda, ten hałos, głośność, zabawa, prawda, kiedy się bawimy, no, nie... E, nie robimy tego w cichości, to też jest jakby kwestia naturalna, prawda? Łatwiej nam wyrazić radość krzycząc, tańcząc, śmiejąc się, prawda? Więc to, więc to wszystko gdzieś jest też, też, też związane, powiedzmy, z naszą e, e, biologią, chociaż oczywiście te sposoby spędzania czasu one są bardzo, e, bardzo mocno określone przez kulturę, ale też nie oszukujmy się, a właściwie chyba należy to podkreślić, że spędzanie Sylwestra i te zwyczaje, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, prawda? czyli picie trunków określonych, mm -hmm. fajerwerki to też w znacznej mierze w im jest na pewne potrzeby, które zostały nam zaprojektowane przez marketing, przez popkulturę. Tutaj tych, tych problemów można wymieniać No właśnie, bo, bo, te, sporo. bo te związki z hałasem bywały zapewne w historii ludzkości różne. Do dziś ciekawe, że na morzu wśród żeglarzy czy marynarzy petardy i fajerwerki, czyli race związane są z wzywaniem pomocy. No tutaj prawda jest to wytłumaczone... Można to wytłumaczyć w sposób bardzo logiczny No prawda? tak, Kałot, praktycznie, dźwięk, to jest jasne i tak dalej. Ale Przypomnijmy sobie mecz, prawda? Mm -hmm. e, e, kiedy padnie, e, padnie bramka Co robimy? Krzyczymy, cieszymy się, prawda? No różnie e, bywa, i... zależy dla kogo padnie e, do, Zależy dla kogo, chociaż race tutaj też się niestety pojawiają e, e, Bardzo często też negatywne komentarze. Ciekawostka, cisza nocna, nie wiem czy pan wie Opowiązuje również w Sylwestra Także upiorny, upiorny sąsiad będzie miał podstawę prawną, by zadzwonić po Straż Miejską. Ale, tak, może, ale może w huku petard nie usłyszą telefonu. Zważywszy że tutaj też chciałbym podkreślić, że niektóre miasta w Polsce w ogóle rezygnują już. Z, z ciszy nocnej, w, tak. Z, nieści, nawet nie z ciszy nocnej, ale z pokazów fajerwerków ze względu na, na różnego rodzaju zagrożenia. Czasami ze względu na przykład na zwierzęta, co Absolutnie, co to, jest to jest ta podstawowa przyczyna Gdyż bardzo często no, tych fajerwerków używamy. Panie doktorze, nie. kiedy oglądam relacje telewizyjne, a te oczywiście jak co roku się pojawią z różnych części świata, z różnych miast Europy, to mam wrażenie, że cały świat obchodzi ten Nowy Rok w zasadzie tak samo. W zupełnie identyczny sposób. To tak. nawet jest pocieszające. Czasami sobie tak myślę, że nawet po szampanie w paryskim ridu głowa boli tak samo. Tak, absolutnie. Głowa boli tak samo. Oczywiście jak gdzieś, jeżeli spojrzymy na różne kraje, czy na różne tradycje, to one są od siebie różne. Tutaj może nie będziemy wchodzić w ten temat, ale faktycznie, jeżeli na przykład piszemy w internecie zwyczaje sylwestrowe, to, to one pojawiają się, różne pojawiają się w różnych krajach. Mhm. Ale to, co interesujące, to faktycznie te sposoby spędzania czasu przełomu, prawda, sylwestrowo-noworocznego są w gruncie rzeczy bardzo identyczne i kiedy oglądamy sobie telewizję, to okazuje się, że bawimy się w zupełnie identyczny sposób. Tylko też proszę pamiętać, nawet możemy spojrzeć na te nasze badania, które pan cytował, że to, co widzimy, prawda, czyli na przykład mm -hmm. te huczne bale sylwestrowe na, na na rynkach, to jest też taki u, u, ułamek Ułamek, prawda? Nie chcę powiedzieć ułamek procenta, bo tam kilka procent osób osób spędza na, na rynkach wielkiego, w, wielkich miast czy na rynkach miast. Mhm. Ale jest to tylko jeden ze sposobów spędzania czasu. Tutaj oczywiście ten główny nacisk jest na, na spędzanie Sylwestra w domu czy, czy na spędzanie Sylwestra na domówkach. Tutaj rozróżnimy te dwie kwestie, ale to też pokazuje jak bardzo zwyczaje... Sylwestrowe, nawet może nie tylko sylwestrowe, ale, ale tutaj też, prawda? Takie omyłki święta, tak. prawda? Które tak. w gruncie rzeczy pomimo takich lokalnych różnic sposoby spędzania tego czasu bardzo upodobniają się siebie w różnych kulturach i Sylwester jest tego absolutnie jednym z przykładów i co ciekawe ten przymus dobrego świętowania mm -hmm. podczas Sylwestra jest bardzo, bardzo, bardzo silny my nawet są na ten temat badania, prawda, my nawet byśmy sobie chcieli posiedzieć w domu, nic nie robić, prawda wejść... To nie, to znajomi wyciągną Nie, nie, nie, nawet nie chodzi o znajomi wyciągnął ale trochę nam też się chce przyznać, prawda, że my Aha. Mamy sobie wejść na portal społecznościowy albo parę lat temu krążył taki filmik w internecie, będę grał w grę, prawda? Młody chłopak mówił, będę grał w grę. I, i, i to nas bawiło, to było dla nas śmieszne, to było dla nas, dla nas zabawne, ale bardzo są na ten temat banali, które mówią, że my bardzo chętnie w te gre, w sylwestra chcielibyśmy zagrać, ale w związku z tym, że jest takie taki przymus dobrej zabawy, przymus uczestniczenia w różnego rodzaju mm -hmm. spotkaniach, bo oczywiście sylwestra też nie musimy tutaj e, utożsamiać z jakimś hucznym balem, prawda, huczną imprezą i tak dalej, i tak dalej, ale ten przymus zabawy e, dosyć e, wyraźnie istnieje. Tylko 17 Procent powita nowy rok na trzeźwo. Zdecydowana większość doszła do wniosku, że na trzeźwo się nie da. No, może wiedzą coś, o czym my nie wiemy, albo czytali już tytuł w dzienniku, gazecie prawnej 2017 koniec świata, jaki znamy. W historii obyczaju alkohol występuje nader często, prawda? Tak, no alkohol, szczególnie, prawda, kiedy myślimy o sylwestrze i myślimy o tym typowym dla sylwestra trunku, czyli, prawda, szampan, czy wino muszujące, czy różnego rodzaju tutaj lokalne odmiany tego trunku, no to jest to trunek, prawda, który, który jest związany ze świętowaniem, zuczeniem, jest to towar luksusowy, który uświetnia różnego rodzaju uroczystości, W Polsce wprawdzie sprzedaż, spotkania? jak dzisiaj spojrzałem, rośnie, ale ciągle należymy do państw, w których te napoje z bombelkami są jednak mało popularne. Ale co ciekawe, mm -hmm. wracając do alkoholu w ogóle, on jest uniwersalny, bo na przykład gdyby ktoś ogłosił, że w 2017 nastąpi koniec świata, to też ludzkość pobiegłaby do sklepów po butelczynę, prawda? No absolutnie, Czyli prawda? Czyli nie tylko piosenka, ale i alkohol jest dobry e, na wszystko. A, a, alkohol jest, jest kluczowe. Tutaj, nie wiem, e, e, tradycja czerwonej, lamp lampki czerwonego wina na przykład. Mm -hmm. e, są e, na uniwersytetach, na których, prawda, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, bywają e, okoliczności, kiedy e, ta lampka wina może e, być wypita. Zresztą nie, nie, nie tylko na uniwersytetach tych instytucji można podać, podać bardzo wiele. Czyli faktycznie e, e, ten, ten alkohol towarzyszy e, nam podczas tych uroczy uroczystych okoliczności, choć e, my e, mamy tendencję do przesadzania i do spożywania tego alkoholu znacznie więcej niż potrzeba. Wrócimy do rozmowy, jeśli Pan pozwoli przed godziną 13 raz jeszcze dr Karol Jachymek jest moim gościem Uniwersytet SWPS Kulturoznawca Dziś pytanie czy hucznie spędzę Sylwestra 7 trójek na początku 22 Czekamy również na listy za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl Agnieszka podpowiada, że nie za, a zas i słusznie. La joie de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi Excusez-moi, finis l'hypocrisie. Moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. À mon bonheur, moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos clichés. Pan Grzegorz piszący komentuje zwierzakom, organizujemy tak zwaną domówkę, zasłaniamy zasłony, trójka na fuli, strzałów nie słychać. I to się i Zetor wówczas smacznie sylwestrują. Jak co roku w noc sylwestrową startujemy w biegów na Łęczowie i nowy rok radośnie, w nowy rok radośnie wbiegamy. To wyklucza alkohol i fajerwerki. No nie wiem, w takim punkcie regeneracyjnym można jednak z racy strzelić. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy hucznie spędzę Sylwestra, pan Mirosław. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie, Dzień dobry, panie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Aha. Dużo wody pod kilem. I tak powiem, ja jestem strażakiem, dwudziestoletnim letnim stażem. Mhm. Uh -huh. Z Wrocławia. To panu też ja wypada. Na... Panu też wypada nie, dużo wody. Na, no, no wężu ale ja już życzyć, jestem prawda? na emeryturze. Ja już Aha. poszedłem na emeryturę, ale ja tylko chciałbym ostrzec z tych ludzi, jeżeli alkohol, to nie fajerwerki. A jeżeli fajerwerki, to nie alkohol. Bo ja się wiele razy na ten temat przekonałem, że człowiek siedzi na tych koszarach jak. I nagle o 5 po 12 musi jechać Gasić mieszkanie czy jakoś budę mm -hmm. To naprawdę, to lepiej To trzeźwy ten myśli Naprawdę, to panie Kubu Bar to, Tak bardzo? samo jak pan płynie tak. tak samo jak pan płynie, też musi pan myśleć No, no. Yy, staram A potem się tak. pourywane, paluszki pourywane I wszyscy mamy robotę No, to, że wszystkiego najlepszego dla państwa no, Bardzo panu i dziękuję I jak najmniej interwencji straży, lekarzy i policji Bardzo panu dziękuję za ten apel Pozdrawiam. Ktoś napisał, huk to nie tylko zabawa dla ludzi, ale to ogromny stres dla psów, dla kotów, także dla ptaków, które nagle obudzone w nocy zrywają się do lotu na oślep, często rozbijając się o Pan Pan Adam, Panie Adamie, witam. Halo. E, wit witam, Panie Dzień komu, dobry. Ja się cieszę, że, że audycja bez polityki dzisiaj jest i życzę wszystkim sylwestra bez polityki. No, troszkę, trójki. troszkę polityki będzie, bo zaprosiłem również za kilka minut na antenę Pana Marka Zubera, ekonomista. Ale no tak. A co do mojego Sylwestra To muszę powiedzieć, że Od w zasadzie 14-15 lat Spędzaliśmy Sylwestra z naszymi dziećmi W tym roku pierwszy raz przyszli I się zapytali, czy mogą iść Do swoich znajomych Sylwestra mamy syna Tynka 15 lat i córkę Amelkę 14 I, i w związku z tym możemy wyjść I wychodzimy na domówkę Także yy, Druga młodość Pozdrawiam Pana, 23 minuty, po południu 7 trójek, na początku 22, na stronach internetowych trójki, audycja za, a nawet przeciw. I tam dzisiejszy sondaż, Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. To jak ja spędzę, to się okaże dopiero 1 stycznia, bo ja na razie pierwszy raz od dwóch czy trzech lat Idę gdzieś na sylwestra z towarzyskiego do jakiegoś lokalu nawet. No i teraz, czy to będzie chusta zabawa, to się okaże, tak jak powiedziałem, dopiero na zajucz, ale jakoś tak po paru latach spokoju postanowiliśmy, że w tym roku jednak pójdziemy gdzieś. No i zobaczymy, może będzie fajnie, ale takie na przykład publiczne sylwestry jakieś tam na rynkach, Gdzieś to mniej mnie interesują Ja lubię ludzi takich, których lubię O, tak bym powiedział I z nimi spędzam Sylwestra Pan Grzegorz napisał Jak co roku mam nadzieję, że nie spędzę hucznie Sylwestra Ale jak to od lat bywa Zawsze znajdzie się jakaś grupa znajomych Która wyciągnie na tak zwaną domówkę Pani Krzysztofie witam, halo Dzień dobry, Dzień dobry panu. wynika z tej strony My z żoną o kilku lat Sylwestra spędzamy grzecznie w domu Bez żadnego hałasu, bez fajerwerków Niedaleko Rybnika, bodajże w gminie Rybnik ry, rydu, ry, Rydutowy mhm. Bądź Radlin Wprowadzono w tym roku pierwszy raz Sylwestra Bez fajerwerków Zamiast pokazu fajerwerków będzie Pokaz laserów i jestem jak najbardziej przychylny takim pomysłom, ponieważ fajerwerki zanieczyszczają powietrza, powietrze zanieczyszczają ogólnie otoczenie, bo zostają po nich odpadki, a laser tak samo jak fajerwerki cieszy oko, a nie robi większej krzywdy ani ludziom, ani zwierzętom. Także... Bez względu na Polecamy. porę, wszystkim życzę Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie Do usłyszenia, dziękuję Pani Katarzyna przekonuje Uważam, że stary rok należy żegnać huczni z przytupem W związku z tym urządzamy imprezę W naszej wiejskiej remizie Będą tańce, dobre jedzenie Także fajerwerki, pan Marcin, panie Marcinie A witam ja A, witam, ja Wał, Ja tak y, uważam, że jednak Hucznie, wesoło i w dobrym towarzystwie a co do, y, mam takie pytanie do zapraszanych gości do pana, gdyby takim zwrócić uwagę, żeby y, nie y, y, w ten y, sposób y, nie y, mówili, to byłoby o wiele przyjemniej ich słuchać. Czy hucznie spędzę Sylwestra? 7 trójek na początku 22. Pani Elżbieta, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że udało mi się jeszcze dodzwonić. Pani Kubo, ja chciałabym najpierw powiedzieć troszeczkę historii, skąd wziął się Sylwester. Nie jestem, że tak było, ale ja jeszcze jako młoda dziewczyna to słyszałam. W dziewięćset którymś roku biskupem był Sylwester i na ten rok, w którym on był biskupem ogłoszono koniec świata. Ponieważ koniec świata nie nadszedł, postanowił, mm -hmm. że to przejście jednego z roku w drugim obchodzić bardzo hucznie i stąd też podobno imieniny Sylwestra 1 stycznia. Mm -hmm. I Panie Kubo, chciałabym to powiedzieć, a teraz drugie, bo już kończę, nie wiem czy się jeszcze kiedyś do Trójki dodzwoni, parę razy się dodzwoniłam, trudno. Panie Kubo, ja Trójki słucham od ponad 30 lat i życzę Trójce, żeby była długie, długie lata, żeby znowu była Trójką, a wiem, że to jeszcze jest niemożliwe. Więc na ten nadchodzący rok niech chociaż trójka zostanie tak jak jest z moimi kochanymi moderatorami, żeby was, broń Boże, już nie ubyło. Panie Kubo, już nie będę nic złego mówiła, żebyśmy weszli dobrze w ten do, do, do, do nowy rok i żeby to był dobry nowy rok dla nas wszystkich, dla ziemi, dla zwierząt, Namawia dla natury. Namawia Pani mimo dla wszystkich. wszystko do optymizmu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, Halą? Ja chciałem się tu wypowiedzieć że na temat Sylwestra, no to różnie się spędza. No to jedni spędzają na domówkach, drudzy tam na jakichś innych takich zabawach. No rzeczywiście, trzeba trochę uważać na to wszystko, bo się dużo razy słyszy, że tam ręce pourywane i te inne sprawy. No. Trzeba naprawdę uważać. No. A trójce życzę wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Pozdrawiam, pan Leszek. Panie Leszku, hallo Halo, halo, słychać mnie panie Kubo? Słychać głośno i wyraźnie. Ja chciałem się pochwalić, że z Sylwestra będę witał na świeżym powietrzu nad morzem, ponieważ będziemy celebrować awans Mielna zachodnio zachodniopomorskim z gmin do puli miast polskich. Także od 1 stycznia zapraszam do Mielna, a celebrujemy ogniami laserowymi na głównym teptaku, nie, nie. Także sylwester na świeżym powietrzu. To ciekawe, to już I... drugi I... słuchacz, który opowiada o pokazie laserowym. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Halo, dzień dobry, dzień Paweł Kukowski, Gdynia. Hucznie na pewno nie, choć w Polsce oficjalnie będą trzy miasta, w których to powitany zostanie hucznie na rok. Ja osobiście spędzę sylwestra w gronie koleżanki, małżonki i paru przyjaciół. Życzę wszystkim udanego powitania nowego roku i wspaniałego przyszłego 2017 roku. Dziękuję za uwagę. Szczęśliwy z Pana człowiek, Panie Pawle, nie dość, że małżonka, to jeszcze koleżanka. Pan Maciej. Panie Maciej, witam. Halo. E, witam, Panie Kubo. Dzień dobry. Maciek Kraków się kłania. E, my byśmy chcieli z kolegami bardzo spędzić hucznego Sylwestra, ale jesteśmy pracownikami miejskiego oczyszczania i niestety będziemy od pierwszej w nocy rynek. W związku z powyższym wszystkim, którzy się będą na tym rynku bawić, krakowskim, Aha. życzymy udanej zabawy. Udanej i takiej oszczędnej, jeśli chodzi o pozostałości, tak? No, bylibyśmy wdzięczni, jakby państwo tak zauważyli od czasu do czasu, gdzieś kosze na śmieci i tam powrzucali a, sobie. Z, jakiego, z jakiego my byśmy mogli wtedy wcześniej do domu zjechać i może rano opisywać. A z jakiego jakieś... miasta, proszę mi przypomnieć, pan dzwoni? Kraków. Kraków. No to trzeba chyba zaapelować do mieszkańców, panie Macieju, y o to, aby resztki z rad zabierali ze sobą. Y no to ja apeluję przez pana, przez pana, przez pańskie radio, przez trójkę. Y krakowianie, bawmy się ładnie, kulturalnie, sprzątajmy po sobie. Bardzo panu dziękuję, Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Witam serdecznie panie Witam pana. cieszę się, że udało mi się dodzwonić do Trójki, e, najlepsze życzenia noworoczne, bo już pewnie nie będziemy mieli okazji, e, jeżeli chodzi o Sylwestra, ja, jak to roku mało hucznie, jak najdalej od Zgiełku i Huku właśnie dojeżdżam do Wetliny w Bieszczadach, do znajomych i tu będziemy w ciszy, w spokoju, śniegu po spędzać. Eee, parę dni się bawić. A śnieg tam jest, naprawdę? Eee, śniegu jest tyle, że e, z tego co mam informację od moich przyjaciół e, do samego domu nie dojadę, będę musiał zostawić e, auto dwa kilometry poniżej, e, natomiast, natomiast jadę jeszcze, jakoś jadę, jest biało, ale tak Powód 40, 50 jeszcze da się jechać. i drogi zatem 12.30, Leszek Mazan, dziennikarz, publicysta. Tak kocham tańczyć, że zawsze przed Sylwestrem marzyłem, żeby złamać nogę. Raz mi się to tylko udało, a w pozostałe Sylwestry niestety musiałem mniej lub bardziej aktywnie uczestniczyć w tych ceremoniach. Ale raz tylko czułem się dowartościowany. Było to pod koniec lat 80. w klubie dziennikarza pod Górką w Krakowie, kiedy jeden z luminarzy ówczesnej telewizji polskiej skłonił się przy ze mną spytał, czy mogę Panią prosić? Ja mówię, czemuś Pan wybrał właśnie mnie? No, na sali jest tyle innych pięknych dziewczyn, bo Pani jedna wygląda przyzwoicie. Już nic lepszego mi się zdarzyć nie mogło i rzeczywiście się jak do tej pory nie zdarzyło. No ale mieliśmy w Krakowie sylwestry smutne, bardzo, bo w 1654 roku spóźniło się na sylwestra 46 wozów ciągnionych przez 254 konie, a wiedzące Ogromne zapasy węgierskiego wina gdzieś tam w Krośnie to wszystko stanęło, nie dotarło. Żałoba była sylwestrowa, powszechna, chociaż Sylwester nie był zresztą takim świętem, jakim jest dzisiaj, tak hucznie obchodzonych, no ale bez wina to trochę nie idzie, no, no nieładnie. No. Natomiast w 1918 roku cała prasa krakowska, wtedy ogólnopolska, prosiła, błagała, apelowała do władz, żeby nie pozwolić, do świętowania tej niemieckiej nowinki, jaką dla Ustydlastera, to dlatego, że nasze wojska walczyły wtedy bolszewikami na froncie wschodnim, no i zdaniem prasy krakowskiej nijak było się bawić, no ale jakoś sobie daliśmy radę, tyle samo alkoholu wypito, co normalnie, tylko, że treść toastów była troszeczkę inna, bardziej bojowa. 29 minut pozostało do 13. Pan Marek Zuber jest moim gościem, ekonomista. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze w karym roku. Tak, coraz więcej wydajemy na święta Bożego Narodzenia, ale tej dynamiki wzrostu wydatków w przypadku zabawy sylwestrowej już tak nie widać. Dlaczego? Bo jednak święta to co innego, a sylwestra, jeśli spędzimy sami w domu, to nic się nie stanie? No, oczywiście, że tak. To jest jednak w Polsce zupełnie nieporównywalne święta i sylwester. Pamiętajmy też o tym, że my może bardziej widzimy ten huczny sylwester w dużych miastach. Tam, gdzie są organizowane różnego rodzaju imprezy, przed chwilą bardzo dużo państwo na ten temat mówiliście. Mm -hmm. W telewizji, dzisiaj gdzieś tam na internecie często też te relacje internetowe są na żywo. Ale to dotyczy stosunkowo niewielkiej części jednak społeczeństwa. Jeśli popatrzymy sobie na dane, które co roku są publikowane, także na te dane z ostatnich tygodni dotyczących tego, gdzie Polacy spędzają Sylwestra, to jednak 40% Polaków w go, domu. w domu. I tak. tutaj już nie musimy wydawać jakichś gigantycznych pieniędzy, tak naprawdę, no cóż, no brutalnie muszą alkohol. No i oczywiście coś do jedzenia, ale też proszę pamiętać o tym, że e, już na Sylwestra to jedzenie nie ma takiego znaczenia jak święta. w święta. W świętach chcemy po pierwsze być tradycyjni, czyli te wszystkie mhm. tradycyjne poprawy pojawiają no, się Trzeba na się postarać, stołach. tak. No więc dokładnie, a poza tym to ma być takie super świąteczne jednak yy, wydarzenie. Wigilia, a potem pierwszy i drugi dzień świąt, spotykamy się często rodzinie. to są bardzo wystawne, duże obiady, więc także na żywność wydajemy dużo dużo więcej niż w przypadku Stąd te wydatki w, w tym przypadku są mniejsze. Ludzie często życzą sobie na nowy rok zdrowia i pieniędzy. Zostawmy zdrowie, choć rzecz istotna, porozmawiajmy o pieniądzach. He, Wynaleźli Fenicjanie, tylko dlaczego wynaleźli tak mało? Włosi stary żart. Teoretycznie tych pieniędzy Polak w przyszłym roku dostanie więcej, bo rośnie stawka godzinowa, bo rośnie minimalna emerytura, minimalna pensja. Polacy to odczują? No oczywiście, że tak. Już to odczuwają. Mamy kilka tych elementów. Oczywiście powiedział Pan właśnie o wzroście minimalnego wynagrodzenia o wzroście stawki, stawce godzinowej, stawki godzin, godzinowej, ale też w rozumieniu minimalnego wynagrodzenia. Natomiast warto powiedzieć, że generalnie w Polsce się poprawia. Mamy wyraźny wzrost realnych wynagrodzeń, to jest ponad 5% realnych, czyli naprawdę tych pieniędzy w jest więcej. Ja tu zawsze muszę zrobić zawsze w takich sytuacjach, robię oczywiście yy, yy, jednak yy, taką odskocznię zastrzeżenie, to nie znaczy, że każdemu tak? się poprawia takie zastrzeżenie mhm. dokładnie, to nie znaczy, że każdemu się poprawia, to nie znaczy, że każdy Polak w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczął więcej zarabiać no ale jednak te średnie o czymś nam mówią. No Więc to ja poprawia pos... się, po, poszukam po... i to będzie także w roku 2017 obserwowane. Poszukam w takim razie dziury, dziury w całym, z drugiej strony wraz ze wzrostem płacy i tej minimalnej i średniej zapisanej zresztą w budżecie urośnie podatek do ZUS-u zwany zwodniczo składką. To dla prowadzących działalność gospodarczą chyba nie mają w tym przypadku powodów do radości. Tak, tylko z drugiej strony no, nikt z nas nie lubi płacić podatków, to jest jasne, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że ten wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń, czyli to nie jest tak, że rząd sobie odgórnie zwiększa składkę, bo tak mu się podoba, tak na marginesie, być może zobaczymy coś takiego za rok czy za dwa lata, jak się okaże, że sytuacja w budżecie jest bardzo trudna, ale nie mówmy o smutnych rzeczach i o takich negatywnych kwestiach, które mogą nas spotkać w najbliższym czasie. Mówmy o tym, co jest dobre. Mm -hmm. No więc właśnie, to nie jest, to, to, to nie wynika z tego, że ktoś odgórnie nam wprowadza nowy podatek, czy podwyższa ten nowy podatek, albo podatek już istniejący, tylko po prostu a wysokość składki wynika z tego, co się dzieje w gospodarce, czyli właśnie z wynagrodzeń i stąd jest ten wzrost. My, oczywiście znowu patrząc na dane, na te wszystkie, które pokazuje nam choćby Główny Urząd Statystyczny, opisujący, próbujący opisać to, co się dzieje w polskiej gospodarce, a także ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, więcej zarobili w roku 2016. Wszystko wskazuje na to, że więcej zarobią także w 2017, czyli mówiąc brutalnie, będą mieli więcej pieniędzy, żeby zapłacić te wyższe składki czy podatki. No podatek to akurat jest procentowy, więc tutaj sprawa jest jasna, ale będą mieli więcej pieniędzy, żeby zapłacić składkę ZUS-owską. No nie wszystkich, A... nie wszystkich stać. Wspomniałem o tej działalności gospodarczej. Czasem dzwonią słuchacze, którzy prowadzą taką działalność i, i odetchnęli w życiu, jak to się mówi. Czasem dzwonią zawiedzeni taką formą zarobkowania. No, spotkanie z administracją rzeczywistością bywa brutalne. Powiedzmy, że nie wszystkim prowadzącym działalność uda się. To jest normalne, że nie wszyscy, którzy wystartowali będą zadowoleni, prawda? Oczywiście, że tak. No musimy jednak pamiętać o tym, że takiego systemu ogólnej szczęśliwości, w której mamy przydzielone wynagrodzenie i na pewno dostaniemy te pieniądze, a co najwyżej może być tylko letnie, nigdzie na świecie nie ma. Zresztą jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że w roku 2016, tym kończącym się właśnie w tej chwili roku, szwajcarzy głosowali nad wprowadzeniem takiego, można powiedzieć... Dodatkowej pensji, tak. Takiej podstawowej pesji, tak, z stałego dodatku. Proszę tak proszę sobie wyobrazić, Wiemy. że przegłosowali, że tego nie chcą. Tak. Prawda? A więc to oznacza, że to też nie jest wszystko takie, nie, takie proste. Wyobrażam sobie, ryzyko, takie, wyobrażam sobie takie głosowanie w Polsce i od razu były pretensje. A dlaczego tylko po tysiąc franków? Nie, ja myślę, że pierwsze pytanie by było, a dlaczego wszystkim porówną? A, no też. Nie się na, to, to by było pierwsze pytanie w Polsce. Mhm. A drugie, a dlaczego tylko tyle? No właśnie, no niestety my się wciąż chyba jednak musimy uczyć tego życia w gospodarce rynkowej. No teraz mamy różne nowe pomysły na to, jak ta gospodarka ma wyglądać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie jeszcze nie zobaczymy tego w roku 2017, pewnie będzie trzeba parę lat poczekać. Miejmy nadzieję, że nic złego. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli mówimy o roku 2017, czyli tej najbliższej przyszłości, no to wszystko dzisiaj wskazuje na to, że przeciętny Kowalski będzie miał więcej pieniędzy do dyspozycji. Nie możemy zapominać oczywiście także o programie 500+, który był takim bardzo mocnym zastrzykiem na bardzo wielu polskich rodzin. Już abstrahujemy teraz od tego, w jaki sposób finansować ten program, czy rzeczywiście mamy zagwarantowane stabilne finansowanie na wiele następnych lat, ale ewidentnie, no to trzeba wyraźnie powiedzieć, poprawiło się yy, dzięki temu programowi. 2017 rok to będzie także obniżenie wieku emerytalnego, warto o tym pamiętać. Yy, ci, którzy I też będą koszta, mogli i, i, też koszta na i też koszta, dla budżetu. Ci, którzy będą mogli przejść na emeryturę się cieszą, ale znowu mówimy to o, o krótkim okresie, czyli najbliższym czasie, natomiast właśnie będą wyższe koszty z tym związane, Dlatego, ale nie wiem, czy powinniśmy tego o takich smutnych rzeczach mówić, ale już skoro zacząłem, to powiem. Niestety, mm. bardzo prawdopodobne, że jeśli nie 2017, to 2018 rok będzie rokiem podwyżek. Czego te podwyżki będą dotyczyły, to już jest zupełnie inna kwestia. Może się okazać, że będzie dużo droższy prąd, gaz, woda, bo gdzieś będzie trzeba pieniędzy szukać, a pamiętajmy o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak wprowadzono podatek bankowy czy podatek od sieci handlowych, chwilowo zawieszony, ale pewnie jakaś jego forma wejdzie w życie w najbliższych miesiącach czy kwartałach, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład nałożyć podatek od prądu, no, który wszyscy będziemy, będziemy płacić. No, Jakoś będzie trzeba to finansować. Są, są hrabstwa w Anglii, które mają podatek od widoku za oknem, a w Portugalii zupełnie na poważnie czytałem, niedawno wprowadzono podatek od słońca. To znaczy ale... płacą ten podatek, on nie jest duży, ale jest co do zasady ci mieszkańcy, którzy mają by, ładnie eksponowane na, na, słońca, na słońce domostwa. Pan, panie redaktorze, wyjeżdża tak daleko, 2,5 tysiąca kilometrów z Portugalia, a wystarczy pojechać 300 kilometrów od Wars Warszawy, czyli do Wrocławia, Aha. gdzie jest podatek od deszczu. Więc yy, oczywiście jest to podatek lokalny, to nie jest podatek nałożony na cały yy, kraj, ale wszystko jest niestety możliwe i tego typu rzeczy mogą się pojawiać. Ja oczywiście nie wiem, czy, czy tak się stanie, mam nadzieję, że nie, ale no, musimy się przygotować na to, że, że, że jakieś, jakieś nowe rzeczy będą. Bardzo głośno było w roku 2016 o podatku, o wyraźnym zwiększeniu opłaty, ale de facto oczywiście jest to też para podatek yy, na wodę. Głównie uh -huh. miało to do przedsiębiorstw, osób prywatnych nie, ale tylko dlatego nie, że jak pamiętamy, Premier Szydło wyraźnie powiedziała, że nie chce tego podatku. Pytanie tylko na jak długo ona będzie w stanie nie chcieć tego podatku? Czy, czy nie okaże się, że niestety będzie konieczność podwyższenia opłaty za wodę? No tak czy inaczej, cieszymy się z tego, że te pieniądze się pojawiają, ale one się nie pojawiają znikąd. Jest też druga strona, czyli strona zgromadzenia środków po to, żeby wypłacać różnego rodzaju projekty, żeby je finansować choćby właśnie projekt 500+. I naprawdę, mówię teraz zupełnie serio, Um, nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak na 100 procent zagwarantować, że nie będzie trzeba podnosić podatków, para podatków, wprowadzać dodatkowych opłat, żeby to wszystko finansować, bo proszę pamiętać, że jednym z najważniejszych elementów zwiększenia dochodów do budżetu 2017 roku, ale także następnych lat, jest wyraźne zwiększenie ściągalności podatków. Czy to się uda? Nie wiem. Ja po jest, tego nie wiem. To jest planowanie z, z wpływów, które są na razie szacowane. Choć z drugiej strony możemy być optymistami, patrząc na wzrost tych wpływów w pierwszym, drugim kwartale tego roku. Wrócimy do rozmowy, jeśli Pan pozwoli, za kilka minut. Marek Zuber jest moim gościem, ekonomista. 20:19 już, minut do 13. Dziś pytanie, czy hucznie spędzę Sylwestra? Siedem trójek za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling, too. I just can't believe it's true. Oh, I sure got it. Pan Michał komentuje odnośnie fajerwerków, to uważam, że tak samo wyglądają wystrzelone przez sąsiada jak przeze mnie. Tak więc niech lepiej sąsiad wyda te pieniądze. Pan Michał jest z Poznania, pozdrawiamy. 7 trójek, na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witamy, panie Łukaszu. halo? E, witam. Dzień dobry. E... Pierwszy raz postanowiłem zadzwonić i od razu się udało, także bardzo się cieszę, mm -hmm. a nawiązując do Sylwestra, w tym roku postanowiłem dzwonić wszystkich moich bliskich i rodzinę z obowiązku zastanawiania się, gdzie pójdą, bo zauważyłem, że co roku jest to jakiś problem i postanowiłem ich zaprosić co z na tym zrobić? Aha. E... Postanowiłem to tak rozwiązać. Wszyscy są zachwyceni. Nikt się nie musi martwić, gdzie idzie, co będzie jadł, co będzie pił, czy będzie ciepło, czy będzie zimno. Polecam takie rozwiązanie. Mm. Pan Jerzy, pan Jerzy na antenie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłania się nisko. Dla mnie, ponieważ w zasadzie północ będzie dopiero za dwie i pół doby, czyli to jest cała wieczność, nie mam żadnych planów i podobnie jak pan Piasecki, 1 stycznia będę wiedział, co robiłem. Jeśli chodzi o fajerwerki, to to, że rodzice kupują je dla dzieci, żeby im sprawić przyjemność, to nie całkiem jest prawda, moim zdaniem. I mam prośbę do dzieci, żeby wytłumaczyły swoim rodzicom, żeby nie kupowali fajerwerków, żeby się nimi bawić, a wszystkim zadowolonym i niezadowolonym Proponuję, żeby powiedzieli sobie, że dziś jest tak dobrze, że lepiej nie może już być. I zapanuje ogólna szczęśliwość, a właśnie o to chodzi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Pani Magdaleno, witam. Halo. E, dzień dobry. Dzień ja dobry Pani. Że ja nigdy nie miałam ciśnienia, żeby jakoś spędzać hucznie sylwestra, a w tym roku od trzech tygodni mieszka z nami Lusia i będzie kończyć trzy miesiące w noc sylwestrową, także... I Lusia zażądała hucznej zabawy. Nie, będziemy po prostu w domu w nią, także będzie mi się wydaje bardzo miło. Pozdrawiamy. Pani Mario, witam. Halo? Dzień, dobry, Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię z Zakopanego i muszę przyznać, że jestem wręcz przerażona tym, że w Zakopanym wyjątkowo hucznie będzie obchodzone w tym Zakopane roku. Zakopane musi świętować, taka prawda? On musi tak? świętować. Tylko miałabym taką propozycję, żeby świętowało mistycznie, po cichu, przy blasku wacr. Można by rozpalić właśnie ogniska, czy jakieś pokazy laserowe. Natomiast te fajerwerki gotują piekło zwierzętom, mm -hmm. które chronią się w mieście, Uciekają z parku Tatrzańskiego przed wilkami, a poza tym szukają może pomocy trochę u ludzi ze względu na ogromne ilości śniegu i trudno im się dokopać do pożywienia. I... Pani Marko, a pani jest góralką, czy po prostu. Nie, ja nie jestem góralką, tylko jestem od 12 lat zakopanym na stałe Aha. i po prostu znam, wiem, ile zwierząt jest. Są całe stada łani, mieleni. Yy, które są na Bachleckim Wierchu, na, na Antałówce, na Kozińcu i po prostu nie wiedzą, co za dwa dni zgotują im ludzie świętujący. Tak prawdę mówiąc, to jest głupota. Może, może spotkamy się z umiarem za 14 minuty 13. Katarzyna Dobrowolska, Zespół Prasowy Straży Miejskiej w Warszawie. 31 grudnia i 1 stycznia są to takie dwa wyjątkowe dni, kiedy zwyczajowo w Warszawie dopuszczalne jest odpalanie petard, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych i to są właśnie tylko takie dwa dni w roku. W pozostałe dni w roku odpalanie materiałów może skutkować mandatem w wysokości nawet do 500 zł, także tak to wygląda. Oczywiście wszystko w granicach również rozsądku, tak? I z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, że w te dwa dni w roku, czyli Sylwester i Nowy Rok, to są takie dni, kiedy strażnicy będą do pewnych zachowań sytuacji podchodzić bardziej wyrozumiale. Oczywiście też wszystko w granicach zdrowego rozsądku. To są takie takie dwa dni właśnie, kiedy możemy sobie pozwolić troszeczkę na więcej. Mając oczywiście na uwadze bezpieczeństwo swoje, bezpieczeństwo innych osób, które bawią się również z nami, spokój sąsiadów. Pozostałe dni oczywiście tego typu zachowania mogą być potraktowane jako zakłózanie spokoju w porządku. Panie Bartłomiu, witam, halo. Dzień, Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Ja po, raz pierwszy, ja po raz pierwszy w tym roku będę mieć tak wcześnie zorganizowanego Sylwestra. Bo już 21 grudnia urodził mi się syn, że wykluł się troszkę za wcześnie, mhm. w związku z tym no niestety będziemy świętować z nim razem przy inkubatorze, natomiast uważamy, że jest to najpiękniejszy Sylwester w naszym życiu. Pragnę jedynie dodać jeszcze, że na imię otrzymał Kuba. Ciekawe, <śmiech> ciekawe dlaczego. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie witam, halo? Dzień dobry, Dzień witam trójkę, witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałem właśnie potwierdzić, co po kilka minut temu Pan powiedział, że będzie organizował wesele. Właśnie pięć lat temu też z żoną postanowiliśmy, że 31 grudnia weźmiemy ślub i teraz w to roku mamy rocznicę. Gratuluję. Siedem trójek na początku dwadzieścia dwa. Też kiedyś usłyszałem od słuchaczki, że właśnie narodzone dziecko otrzymało na imię Kuba, więc tak urosłem cały dumny, a pani mnie szybko wyprowadziła z mojego myślenia sposobu. myślenia. nie, nie, mówi, to na cześć Kuby, na dobre i na złe. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Panie Robercie? Za 11 minut 13. Dominika Figurska, aktorka. Zależy od roku i od um, następujących chwili. Jeżeli jest to rok intensywny, to znaczy w sensie takim, że jest dużo pracy, dużo wyjazdów, to jestem wstępniona sensie jakiejś takiej kameralnej atmosfery i spędzenia sylwestra w gronie najbliższych. Ale bywa tak, że mamy ochotę z mężem gdzieś wyjść, pobawić się, potańczyć i hucznie spędzić tego sylwestra. W tym roku jeszcze się wahamy. Prawdopodobnie wyjedziemy i spędzimy go na stoku z przyjaciółmi. Panie Marcinie, jeszcze pan krótko proszę. Halo, dzień dobry. E, dzień dobry Witam. panie gościarze. A Akurat y, gość, który, który przed chwilą się wypowiadał y, powiedział dokładnie to, co ja mam zamiar zrobić. Nie spędzę w Huszni Sylwestra, spędzę go na stoku narciarskim. Tak, y tak u mnie w tym roku będzie wyglądać. A korzystając z okazji, y, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dla pana słuchaczy, trójki. Który... I dla całej ekipy trójkowej. Pozdrawiamy Pana również dziś na pytanie, czy hucznie spędza Sylwestra? 9% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 81% odpowiada, że, że nie. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Karol Jachymek, Uniwersytet SWPS, kulturoznawca, witam. Dzień dobry. I ekonomista, pan Marek Zuber, witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Karol Jachymek, obyczaje związane ze świętowaniem, czy one się zmieniają? Bo jeszcze w latach 70 wspomniałem o tych balach, że tak niewiele osób w tym roku na takie bale tradycyjne wybiera się. A jeszcze w latach 70 mam wrażenie, były bardzo popularne te bale, takie z orkiestrą, siadane za stołami, czasem z wodzirejem. Dziś taki bal to przeżytek? Dziś taki bal to przeżytek. Nie chciałbym zaryzykować tego stwierdzenia, ale owszem, te sposoby spędzania sylwestra się zmieniają. Co ciekawe, tutaj są badania, które pokazują, że istnieje tendencja do wychodzenia z domu, prawda? Pomimo tego, że te badania, które tutaj zdecydowaliśmy na samym początku tego spotkania pokazują, że jednak to nasze domowe zacisze jest tym ulubionym miejscem, w którym tak. lubimy spędzać Sylwestra, to jednak coraz częściej e, lubimy też wychodzić, niekoniecznie na bale, e, prawda? Te bale stanowią jednak jakiś taki niewielki procent mm -hmm. tego, tego, tego całego badania, ale wspólne wyjazdy, wychodzenia do klubu, wychodzenia na, na, na rynki wielkich miast, czy wreszcie jakieś dziwne tutaj niecodzienne rzeczy, które tego dnia lubimy robić, bo wyjazd do spa i tutaj prawda, możemy podać różne, różne przykłady tak. tego, jak spędzamy Sylwestra. Ale owszem, te, te tendencje się zmieniają, co wynika też, prawda, ze zmieniających się z czasów, z tego, co jest obecnie popularne, jakie są mody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na przykład teraz też są modne zabawy antysylwestrowe, prawda, czyli nie idziemy na Sylwestra, ale jednak idziemy na Sylwestra. To są takie paradoksalne spotkania, które na przykład wśród, wśród tej grupy najmłodszych osób, 24-35, 25-34 są są Popularne. Marek Zuber, może nowy rok należałoby zacząć od modłów, by amerykański Bank Centralny nie podnosił stóp procentowych, bo jeśli tak, no to paliwa dla nas, jak wiadomo, rozliczane na świecie w dolarach będą droższe, skoro tak to wszystko będzie w nowym roku yy, yy, drożało? No właśnie, tylko okazuje się, że to przełożenie się cen paliw na całą resztę gospodarki. To już nie jest tak potężny efekt, jak jeszcze kilka lat temu, 7-8 lat temu. Także dlatego, że mamy konkurencję coraz mocniejszą widać w wielu sektorach w Polsce. Czyli paliwa nie, nie, takie, są, nie są już aż tak bardzo strategiczne, tak? No, znaczy najbardziej oczywiście przeszkadza nam to, że sami, jeśli korzystamy z, z samochodów czy motocykli, to będziemy musieli więcej płacić oczywiście za to paliwo i to jest denerwujące. Ale nie zapowiada się w tej chwili, żeby wzrost cen paliw na rynkach światowych, ja w ogóle uważam, że to jest końcówka tego wzrostu w tej chwili, ta cena około 50 dolarów plus minus kilkanaście powinna się moim zdaniem utrzymać naprawdę mhm. długo długo, to plus ewentualny dalszy spadek wartości złotego w stosunku do dolara, żeby tak bardzo przełożył się na cenę paliwa, abyśmy poszli w okolice tego, co obserwowaliśmy 3 lata temu. Więc tak, tak na to patrząc, to tak czy inaczej to paliwo wcale nie powinno być takie bardzo drogie no, w przyszłym roku. Droższe dziś. niż w 2016, ale nie tak bardzo drogie jak w 2012 czy 2013. Choć... A poza tym... Mm -hmm. A poza tym? A poza tym właśnie, my w cenach mamy przynajmniej jeszcze jedną podwyżkę, którą ewentualnie amerykański bank centralny miałby dokonać w roku 2017. Takie są teraz oczekiwania. Jest paru analityków, którzy mówią może jeszcze jedna pod koniec roku, na początku 2018, ale wydaje się, że to mamy w miarę w cenach, więc jeśli to by się wydarzyło, to z całą pewnością nie będzie to oznaczało dolara za 5 złotych, a możemy mieć inne różnego rodzaju rzeczy, które nas zaskoczą, patrząc na ostatnie 7-8 lat, bo to jest naprawdę nieprawdopodobnie ciekawy okres w dziejach, ciekawy, ale także w tym niekorzystnym znaczeniu ciekawy, czyli nieprzewidywalny, no to wiele rzeczy nas może zaskoczyć. No jeśli coś nas zaskoczy, to oczywiście dalszy spadek wartości złotego jest możliwy, ale jak ja bym miał dzisiaj obstawiać, to moim zdaniem idziemy w kierunku wzrostu wartości dolara do euro, ale jednocześnie w pierwszym okresie dość stabilnej złotówki potem ona nawet może się trochę umocnić. Czyli z polskiego na nasze będziemy nieco powyżej 4 złotych za dolara i nieco powyżej 4 złotych za euro. Moim zdaniem przez większą część roku, ale to nieco powyżej, to nie oznacza 4,90, tylko raczej 4,10, 4,20. Jakby tak było, to, to jest taki kurs, który z jednej strony zadowala no, na przykład nas kupujących paliwa, ale także nas importerów, tych, którzy sprowadzają jakieś towary do Polski i również zadowala eksporterów, bo pan zwrócił uwagę na tą niekorzystną rzecz związaną ze spadkiem wartości złotego, ale przecież cieszą się ci eksporterzy, którzy więcej znacznie dostają za, za swoje towary czy usługi, choćby w euro, więc... Tak patrząc na całość gospodarki, no to nawet można zaryzykować stwierdzenie, że to jest korzystne. Choć także tak, się denerwuje, płacąc więcej na stacjach nadzorowych. Jeśli przyjmiemy, że to jest prognoza optymistyczna, to dobrze, że na koniec. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Karol Jachymek, Marek Zuber. Bardzo dziękuję. Wszystkiego Dziękujemy dobrego bardzo. na nowy rok. Pozdrawiam panów i dziękuję. Za 6 minut, godzina 13. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro po 16. Obecność obowiązkowa. do reklamy. Teraz Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład, kupując laptop HP z procesorem Intel Core i 5 oraz pamięcią RAM 8GB, zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt.pl Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z mater, wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wystrzałowe super promocje z Intermarsze. Litrowa Coca-Cola Fanta Sprite lub Kinley. Jedynie 2,99. A szynka gotowana marki Kania Kilogram tylko 14,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz jest w Intermarsze Sylwester z dwójką. Po raz pierwszy z Zakopanego. Wśród wielu wyjątkowych gwiazd. Górniak, Margaret, Szpak, Rodowicz, Pektus, Doktor Alban, Luna i Zakopauer. Największe polskie i zagraniczne hity. Z za Sylwester z dwójką. Już w sobotę od 20 w telewizyjnej dwójce. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty. Aż do 70% Taniej. A z kartą mój Empik zyskasz dodatkowe 5% rabatu. Odwiedź Empik już dziś. Jak pomożesz swojemu psu podczas Sylwestra? Zawsze stresowały go fajerwerki, ale odkąd podaję mu tabletki Rewetia Stres, jest spokojniejszy. Mój pies nie lubi nagłych hałasów, dlatego podaję mu Rewetia Stres. Dzięki temu lepiej znosi głośne dźwięki. Noc sylwestrowa może być spokojna dla twojego psa. Kup w drogerii Rosman tabletki Rewetia Stres. Rewetia Stres zawiera aż cztery składniki aktywne, na przykład tryptofan zmniejszający podatność psa na stres oraz wyciąg z kozłka lekarskiego, który działa uspokajająco i przeciwlękowo. Rewetia Stres to spokój dla twojego Psa. No to rozumiem. To się nazywa impreza. Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Media. żegnamy reklamy To program Trzeci Radio Czwartek 29 grudnia miała 13 Krzysztof Zbylewski zapraszam na serwis trójki Dwa i pół roku więzienia dla Marka Falenty. Po rocznym procesie zapadły wyroki w sprawie afery podsłuchowej. To największa transakcja zakupu dzieł sztuki przez państwo w powojennej historii Polski. Za godzinę zostanie podpisana umowa z Fundacją Książąt Czartoryskich. Poważne problemy w Atenach przez śnieg, który pada od rana. Jest wyrok. W słynnej aferze podsłuchowej biznesmen Marek Falenta został skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Podczas odczytywania wyroku sędzia Paweł Duchateau relacjonował działania grupy nagrywającej biznesmenów i polityków. Początkowo miały być tylko nagrania spotkań o biznesowym charakterze, ale kiedy oskarżony Falenta zauważył, że w restauracji Sowa i Przyjaciele spotykał się również świat polityki, zaś w restauracji Amber Room przebywają goście ze sfer biznesu, to jak stwierdził dla Marka Falenty wszystkie informacje były przydatne. Marek Falenta usłyszał najwyższy z całej grupy wyrok. Oskarżonego Marka Andrzeja Falenty uznaje za winnego dokonania zarzuconych mu czynów i jako karę łączną wymierza mu karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej wobec oskarżonego Marka Falenty kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania... Jednemu z kelnerów, Konradowi Lesocie, sąd wymierzył 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wobec drugiego, zgodnie z wnioskiem prokuratury, odstąpił od wymierzenia kary. Łukaszen Ma on jednak płacić 50 tysięcy na cel społeczny. Ryż Krzysztof Rybka usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 40 tysięcy złotych grzywny. Za godzinę kupno kolekcji książąt czartoryskich przez państwo stanie się faktem. Perełką zbiorów jest dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Umowa między Ministerstwem Kultury a Fundacją Książąt Czartoryskich zostanie podpisana na Zamku Królewskim w Warszawie. W umowie zapisana jest kwota 100 milionów euro, choć według różnych szacunków kolekcja wraz z budynkami warta jest nawet 20 razy tyle. Zbiory będące jeszcze własnością Fundacji Książąt Czartoryskich liczą około 86 tysięcy obiektów muzealnych i około 25 tysięcy książek, rękopisów i starodruków. Najbardziej znane dzieła to oczywiście Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta. W kolekcji znajduje się między innymi akt hołdu pruskiego czy rękopisy roczników Jana Długosza. Wiadomo może cała kolekcja trafi pod skrzydła Muzeum Narodowego w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich tłumaczy XX wieku. W Krakowie zmarł Jerzy Pomianowski, wybitny tłumacz, krytyk esejsta. Miał 95 lat, był dziedzicem idei paryskiej kultury, mówi prezes polskiego Pan Klubu Adam Pomorski. I dodaje, że zawdzięczamy mu znakomite przekłady literatury rosyjskiej. Między innymi dzieł Sołżenicyna, Czechowa czy Tołstoja. Także jego publicystyka skupiała się wokół spraw wschodnich. Jeden z znakomitych polskich publicystów, który poświęcił się problematyce naszej polityki wschodniej i stosunków ze wschodnimi sąsiadami. I jeden z najbliższych współpracowników Jerzego Giedrojcia w tym pokoleniu. Jerzy Pomianowski współpracę z paryską kulturą nawiązał po tym, jak w 1969 roku musiała emigrować z Polski. Kontynuował ją także po powrocie do kraju w 1994 roku, gdy założył rosyjskojęzyczny miesięcznik Nowa Polsza. Przedstawiał dorobek polskiej transformacji, także z biegiem lat coraz więcej miejsca tam znajdował dla szalenie interesujących i prezentacji literackich i historycznych poszukiwań, dociekań. Jerzy Pomianowski działał m.in. w polsko-rosyjskiej grupie do spraw trudnych. Był także profesorem włoskich uniwersytetów w Bari, Florencji i Pizie. Ateny pokryte śniegiem, białe jest nawet w centralnych i południowych rejonach Attyki, gdzie takich opadów nie było od prawie dziesięciu lat. Są problemy komunikacyjne, bo Grecy nie są przyzwyczajeni do jazdy po śnieżonych drogach. Rano dziesiątki ton soli zostały wysypane na drogi w Attyce, aby odblokować odcinki, które były nieprzejezdne. Ruch, zwłaszcza w okolicy góry Parnifa, a także na części dróg wyjazdowych za ten możliwy jest tylko przy założonych na kołach łańcuchach. W wielu miejscach zabroniono poruszania się ciężarówką. Lokalne władze ostrzegają przed możliwymi problemami, zwłaszcza że śnieg w Attyce ma padać do soboty. Zalecają ostrożną jazdę i niewyjeżdżanie na drogi, jeśli nie ma takiej potrzeby. Duże niecodzienne opady śniegu powodujące problemy Utrzymują się też na Peloponezie, na wyspach w północnej części Morza Egejskiego, a nawet na Krecie, co jest tam niezwykłą rzadkością. Problemy komunikacyjne są także na morzu z powodu wiatrów o sile dochodzącej miejscowo do 10 stopni w skali Beauforta. Rano opanował całkowity zakaz wypływania statków z portów w Pireusie, Rafinie i Lawrio. Relacjonowała zatem beatataku Kielwreida. I jeszcze jedna informacja. W Syrii osiągnięto porozumienie w sprawie zawieszenia broni od północy. Na rozpoczęte też zostaną rozmowy w sprawie procesu pokojowego. Więcej powiemy w kolejnych serwisach.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 do reklamy. Pamiętaj, tylko do końca roku w Saturnie tysiące produktów z technologicznym rabatem aż do 15%. Sprawdź w sklepach i na Saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Eurosport prezentuje cały turniej czterech skoczni, wszystkie konkursy i kwalifikacje tylko u nas. A do tego konkurs, w którym można wygrać. Narciarskie czasy w Tyrolu i upominki od Kamila Stocha, czyli podwójne emocje gwarantowane.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 7 minut po godzinie 13. Panie redaktorze, taki piękny komplement na korytarzu słyszałam. Jak pan dzisiaj przyzwoicie wygląda? Ale to pod moim adresem, a do pani był kierowany? Owiejmy to tajemnicą. Uh -huh. No to ciekawostki tutaj się dzieją przy Myśliwieckiej 357. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Dariusz Pieruk czuwa nad tą audycją. Redaktor Artur Andrus przyzwoicie wygląda, podtrzymuje. A redaktor Grzeszczyk jakaś szczególnie miła dzisiaj z tymi komplementami tak od razu, ale proszę tak na mnie nie patrzeć. No, bo to już dość komplementów. Tak jest, zaczynamy. Akademia Rozrywki I chodzić w czerwonych koronkach Możesz świetnie gotować Robić kraby w poziomkach Możesz tańczyć jak oni Albo śpiewać jak talent Występować w serialach I ozdobą być gali Wszystko to razem Będzie nieważne Ostrzegam i mówię O tym wyraźnie Mam nowy kapelusz, sprowadzony z USA Widziałem na filmie, ktoś na takim usiadł Nie chcesz widzieć miła, jak ze złości płonę Więc nie, nie wasz się siadać na moim stetsonie Na mogiłkę, kwiaty byłej żonie, co kiedyś usiadła na moim Stepsonie. Biedaczka nie wiedziała, tu ostrzegam baby. Kupiłem również kolta modelnej i ostrzegam kobieto, że z nami koniec, jeśli usiądziesz na moim Stepsonie. Mam nowy kapelusz sprowadzony z USA. Widziałem na filmie, ktoś na taki usiadł. Nie chcesz widzieć miła. Jak ze złości płonę, więc nie waż się siadać na moim stecone. Ważne czy na co dzień jestem urzędnikiem, kierowcą autobusu czy hydraulikiem. Żyję tak jak lubię i dotrzeć chcę do celu. Aby ruszyć w drogę musisz mieć kapelusz, nie chcę by doszło do gwałtownych zdarzeń. Nie tykaj kapelusza, dotykasz moich marzeń. Nie chcę, by doszło do gwałtownych zdarzeń. Nie tykaj kapelusza, dotykasz moich marzeń. Mam nowy kapelusz sprowadzony z pusa.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 Tomasz Szwed, Stetson. Taka pieśń ostrzegawcza, która jest też zaproszeniem do dzisiejszej rozmowy. To moje sformułowanie, proszę tak na mnie nie patrzeć, to było tylko takie prowokujące. Ja tak chciałem... Do czego? Do rozmowy właśnie, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali tak? na temat takich ostrzeżeń, zakazów osobistych, czyli na przykład nie wolno ci siadać na moim kapeluszu. Tak jak w tej piosence Tomasza Szweda. Albo nie patrz tak na mnie. Patrz inaczej. I żebyśmy... Dzisiaj sobie o tym porozmawiali, żeby państwo nam napisali o takich swoich zakazach, które sami wystosowaliście pod czyimś adresem, ewentualnie usłyszeliście, że czegoś wam nie wolno. Może na etapie zawiązywania znajomości, może już kiedy ta znajomość była tak daleko, że już byliście na przykład małżeństwem i po 20 latach małżeństwa ktoś przychodzi i mówi o nie, tak to nie będzie, tego, tego ci nie wolno. Nie wolno ci na przykład drapać mnie za łóżkiem. I... Za łóżkiem? tak. Bo za fotelem możesz, ale za łóżkiem nie. To czekamy na Państwa listę: radio.pl a Pan ma taki wewnętrzny zakaz? E, tak, ja nie lubię, jak ktoś je z mojej miseczki. A piję z Pańskiego kubeczka? To już jestem bardziej w stanie zaakceptować, ale jak ktoś je z mojej miseczki, to tego nie znoszę. I nie... Ale równocześnie, czy tak za jakiś czas? A jak to się równocześnie je? Że Pan jej, ktoś podchodzi, myk, myk, myk miseczkę zabiera spod nosa i wtedy jest pańskiej no miseczki. No to już jest w ogóle rozpacz wtedy. Jak mi ktoś zabiera miseczkę spod nosa, to ja nie wiem, co ja mam ze sobą robić wtedy. A pani? No ja tak mam z kubeczkiem. Jak pani ktoś kubeczek zabiera Podciągnie, spod nosa? tak. Tak. Hmm. No i proszę bardzo, już jakieś pierwsze sygnały takie są, ale podejrzewam, że państwo mogą mieć bardziej spektakularne jakieś zakazy, ostrzeżenia, takie, które w stosunku do bliskich, dalekich się sformułowało, powiedziało się o tym. Bardzo prosimy. Akademia.rozrywki, Radio.pl. Teraz będą dwie dźwiękowe przesyłki z zachodu i jedna ze wschodu, bo dwie z Zielonej Góry i jedna z Olsztyna. A do pana można mówić na przykład Żabciu? Oczywiście. Proszę bardzo, no, może ja Pani... To, tak... Ja to przemyślę. E? a jednak się Pani spodziewała, że ja zaprotestuję? A... Spodziewałem się, ale to jest dodatkowy walor tej naszej rozmowy, bo okazuje się, że my sami też mamy jakieś wewnętrzne bariery, sami a. sobie jakieś zakazy nakładamy. A, czyli Pani sobie założyła, że nigdy Pani do mnie nie będzie mówiła żabciu. A ja tutaj Właśnie na... sobie uświadomiłam, że rzeczywiście A ja na, na to czekam przecież tak. Ale rozumiem i wiem Skąd to pytanie, bo ono będzie W pewnym sensie nawiązywało Do tej piosenki Kabaretu Potem Którą państwo teraz usłyszą Misiu, misiu. Czemu z ciebie taka ciapa jest Misiu, misiu Zakombinować nie potrafisz też. Weź się za siebie, Misiu, weź. Nie mów do mnie, Misiu. Nie mów do mnie, Misiu. Misiu, Misiu, misiu. Śmieci trzeba wynieść już. Misiu. Misiu, misiu. Zobacz tylko wszędzie kurz, Misiu. Zakafleja z ciebie, że mi wstyd. No rusz się, Misiu, rusz się ty. Nie mów do mnie, Misiu. Nie mów do mnie, Misiu. Kiedy cię poznałam, to nie byłeś taki Byłeś taki silny, świeży Podziwiali cię chłopaki, a dziewczynom włos się jeżył Teraz na twój widok, Misiu, żadna już nie zrobi Siusiu siu. misiu, misiu, misiu! Czemu taką kwaśną minę masz? Misiu! misiu, misiu. No co ci pokrzywiło twarz? Misiu! Przecież wiesz, że bardzo lubię Cię. Nie krzyw się, misiu, nie krzyw się. Nie mów do mnie, misiu, nie mów do mnie, misiu. Mów do mnie, Ty Gryździe! Mów do mnie, Ty gryźnie! Mów do mnie, Ty wow! Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni z Zielonej Góry. Możesz nosić mnie na rękach. Możesz brać mnie na barana i przynosić kwiaty w pękach. Możesz mówić ukochana. Pozwolenie masz na bliskość. Nie wyznaczam prawie reguł. Możesz, kotku, prawie wszystko. Lecz istnieje mały szczegół. Tylko nigdy w życiu nie łap mnie za boczki. Bo możliwe, że obetnę ci te rączki. A jak już cię coś do tego, kurde, skusi, to pamiętaj, że lej stopą umiem dusić. Krótka piłka. Skup się teraz. Te rejony, wstęp zbroniony. Nie pogniewam się, jeżeli raz zapomnisz o rocznicy. Albo nawet się obejrzysz za czymś zgrabnym na ulicy. Nawet jak jej puścisz oko, to nie zrobię ci afery. Generalnie wszystko spoko. Lecz pamiętaj do cholery,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 Kiedy jadę, kiedy idę, kiedy stoję, a przypadkiem jesteś obok, to się boję twoje ręce. Ręce. Masz ich kilkanaście chyba. Chyba. Każda pełza, każda szarpie, każda zrywa ma, um, mama, mama, czuję, kiedy czytam, kiedy patrzę, kiedy słucham. Na twoje szepty prośby jestem głucha, tylko ręce. Męne, agresywne, uporczywe. Ty te ręce, ty te ręce masz jak krzywe. Um, ma, mama, mama, weź te ręce, nie rób tego więcej. Nie dotykaj, mnie proszę. Zamykaj mnie tutaj Weź te ręce, nie rób tego więcej Na twoje ręce trzeba chór. To czerwony tulipan z Olsztyna, a wcześniej kabaret zachodni, i kabaret potem. I list od pana Gerwazego. Który... jeszcze raz może pani to imię powtórzyć? Pan Gerwazy z Kociewia. A to też ładnie brzmiało. Co pan mówił? Więc proszę czytać. To jest list, który mam wrażenie wprowadzi taki trochę chaos między obozem damskim i męskim, no ale czytajmy. Regularnie zdarza mi się upominać żonę, że bardzo głośno je jabłka i inne owoce. Trzeba jej przyznać, że pracuje nad sobą, a mi, że jestem jej motorem napędowym. Wszak do niedawna strasznie głośno siorbała zupę, a ja, a jakże, regularnie ją upominałem. I teraz od pana Gerwazego dopisek, panowie, upominajcie swe kochane niewiasty, jeżeli pan redaktor pozwoli... To ja bym chciała dodać od siebie. Drogie Panie, nie denerwujcie się na kochanych Panów, kiedy upominają kochane niewiasty. Ewentualnie też upominajcie swoich Panów. Ale ja tylko jestem ciekaw, czy jest jakaś metoda takiego skutecznego wyciszania. No bo jak ktoś na przykład genetycznie głośno je jabłka, tak zawsze było. Dziadek jadł głośno, pradziadek jadł głośno, no to trudno nagle wyciszyć tak. To, to jest też tradycja rodzinna. Myśli pani, że są jakieś takie metody? Jak można... się je przy mikrofonie, można wyłączyć mikrofon. Albo pójść daleko. Wziąć jabłko i pójść tak 5 metrów od słuchającego i wtedy troszkę ciszej to jest na pewno. Na 5 metrów też niesie. To zależy w jakim pomieszczeniu. Pani Martyna napisała, jednym z ważniejszych zakazów domowych, choć nie wszyscy wiedzą, jest tak zwane spanie w guzikach. Chodzi oczywiście o to, jak powinna leżeć kołdra. Guziki powinny być zawsze w nogach. To jest tu pani Martyny o, stosowana. A u pana nie? Pan guzikami w twarz? Oczywiście, że tak. No, bo... A to dlatego pan tak yy, zacnie <grym> wygląda. No to trzeba było powiedzieć to, co pani naprawdę myślała, a nie... Ja myślę, chwili... że wszyscy wiedzą, co ja dokładnie myślałam, ale mm. nie trzeba zawsze tego wypowiadać. Zacność, dobrze. To jest rzeczywiście tylko na początku się komplement jakiś usłyszało. Ja próbuję, ja walczę ze sobą. radio.pl. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że z tego, co tutaj się pojawia w naszych tych opowieściach, a właściwie w utworach, które państwu prezentujemy, wychodzi na to, że słowo nie... To jest jedno z najważniejszych słów w języku, że bez takiego słowa to by sobie człowiek nie poradził. Nie, no co pan, panie redaktorze. No i już właśnie przed chwilą pani użyła tego słowa. I nie powiem, że teraz będzie śpiewała Maryla Rodowicz. A potem? A potem? Potem Paweł Mazur napisał taki monolog, który przeczyta Krzysztof Banaszyk i to też będzie w sprawie nie. Niemożliwe. Tak jest. Sobie nie. Karol i Matylda są razem od ośmiu lat, ale nie zamierzają się pobrać. To na pewno nie jest człowiek, z którym chciałabym spędzić resztę życia, wyznaje szczerze Matylda. Nie jest specjalnie bystry i nawet przy dużej dozie wyrozumiałości dla mankamentów męskiej urody trudno byłoby go nazwać przystojnym. Jakbym miała scharakteryzować go jednym słowem, powiedziałabym zero, ale już nie dodałabym, że kompletne. On w niczym nie potrafi być doskonały Ja też nie chciałbym się na stałe wiązać z kimś tak beznadziejnym jak moja obecna dziewczyna Ani ona ładna, ani inteligentna Karol odpłaca pięknym za nadobne Określenie przeciętna w stosunku do Matyldy zabrzmiałoby jak najbardziej wyszukany komplement Śmieje się chłopak, głaszcząc swoją partnerkę po policzku Mimo to Matylda i Karol zamierzają udać się do urzędu stanu cywilnego nie po to jednak, by się pobrać, ale by powiedzieć sobie uroczyście nie. Jedni ludzie ślubują sobie, że nie opuszczą się aż do śmierci, a my chcemy sobie przyrzec, że nasz związek się rozpadnie, wyjaśnia Matylda. Mam nadzieję, że Karol dotrzyma danej mi przysięgi i prędzej czy później znajdzie sobie kogoś innego, komu zatruje życie tak skutecznie jak mnie. Takich par jak Karol i Matylda, które decydują się powiedzieć sobie oficjalnie nie w obecności urzędnika stanu cywilnego, z roku na rok jest coraz więcej. Socjolog, profesor Wacław Goliwnik-Jarząbek, przyczyn tego zjawiska upatruje w przemianach społecznych, jakie w ostatnich latach zaszły w naszym kraju. Wykształconym, dobrze sytuowanym kobietom z dużych miast znacznie łatwiej znaleźć kogoś, z kim nie chciałyby być, niż kogoś, z kim chciałyby być. Wyjaśnia naukowiec A one przecież też od dziecka marzyły o sukni ślubnej i weselu Nie widzą powodu, aby miały z tego rezygnować Tylko dlatego, że nie znalazły sobie odpowiedniego kandydata na męża Poza tym rodziny młodych ludzi bardzo często nalegają na zorganizowanie takiej uroczystości Dla wujków i ciotek w zasadzie nie jest istotne Czy młodzi powiedzieli sobie tak, czy nie Zwłaszcza o trzeciej nad ranem Kiedy zwykle wszyscy leżą już zamroczeni pod stołem Ważne, że można się zabawić i wypić na cudzy koszt. A jak szczęście dopisze, to i w mordę komuś dać. Jak to na weselu. Zuzanna Garbarek już dwa razy przyrzekała w urzędzie, że jej związek okaże się nietrwały, nieszczęśliwy i niezgodny. Mój pierwszy partner okazał się jednak człowiekiem niedojrzałym i nieodpowiedzialnym, twierdzi. Żałuję, że za niego wyszłam. W urzędzie przyrzekł mi, że zrobi wszystko, aby nasz związek się rozpadł, ale niestety nie dotrzymał obietnicy. Proszę sobie wyobrazić, że ten drań się we mnie zakochał Błagałam go, żeby tego nie robił, ale do niego nic nie docierało Obsypywał mnie kwiatami, zapraszał na wytworne kolacje, był czuły i opiekuńczy Ile ja nocy przez niego wypłakałam W końcu udało się jakoś ten koszmar przerwać Mój drugi partner jest przeciwieństwem pierwszego Zimny, nieczuły, opryskliwy Poza tym ma dwie kochanki, u których spędza większość czasu, także nie za często się widujemy. Jest nam ze sobą naprawdę niedobrze. Do kancelarii prawniczych zgłasza się coraz więcej par, które powiedziały sobie oficjalnie nie, ale mimo to nie udało im się ze sobą zerwać. Przyczyny są różne, tłumaczy mecenas Anna Kat Niewęgło, ale najczęściej jest to po prostu miłość. Jeżeli obydwie strony się w sobie zakochają, orzeka się scalenie związku bez orzekania o winie. Gorzej, jeżeli zakochuje się tylko jedna ze stron. Ostatnio zgłosiła się do mnie zrozpaczona kobieta, której partner wyznał, że nigdy się z nią nie rozstanie, bo ją najzwyczajniej w świecie kocha. Powodem do orzeczenia scalenia związku miała być jego wierność. Moja klientka wynajęła nawet prywatnych detektywów, którzy mieli przyłapać jej partnera na tym, że jej nie zdradza. Niestety, mężczyzna jest erotomanem i sypia z kim popadnie. Trudno w tym względzie mu cokolwiek zarzucić. Takie sprawy mogą ciągnąć się w sądzie latami. Joanna Karbiało-Watrak-Suchodolska, psycholog z poradni życia pozamałżeńskiego, radzi młodym ludziom, którzy nie zamierzają się pobrać, aby się nie pobierali nieoficjalnie, co w przyszłości pozwoli im uniknąć wielu kłopotów i rozczarowań. Nadal jesteśmy społeczeństwem bardzo konserwatywnym i takie niepobieranie się na kocią łapę jest w odbiorze społecznym czymś nagannym, twierdzi psycholog. Zwłaszcza na wsiach czy w małych miasteczkach osoby, które ze sobą nie są nieformalnie, są gorzej postrzegane niż pary, które powiedziały sobie oficjalnie nie w obecności urzędnika stanu cywilnego. Ale na przykład w liberalnej pod tym względem Holandii osoby, które ze sobą nie chcą być, po prostu ze sobą nie są. I nikomu nie przychodzi do głowy, aby tę niechęć bycia ze sobą oficjalnie deklarować w urzędzie. Pozostaje mieć nadzieję, że i u nas za kilka lat będzie podobnie. Matylda, która pochodzi z małego miasteczka na południu Polski, nie wyobraża sobie jednak, że mogłaby nie wyjść za Karola od tak nieoficjalnie. Gdyby ojciec się dowiedział, to by mnie chyba zabił, twierdzi dziewczyna. I tak z trudem przekonałam go do ceremonii w urzędzie. Ojciec chciał, żebyśmy powiedzieli sobie sakramentalne nie w kościele. Ale na szczęście ksiądz proboszcz się na to nie zgodził. I dzięki Bogu wtrąca Karol, bo ja niestety jestem niewierzący. Nie dotykaj mojego telefonu, nie dotykaj choć możesz pokryjomu, nie odnajduj nie napisanych listów. Czysto. Ja nie wnikam wnikliwie w Twoje sprawy Twoje stany upojeń i obawy Koleżanki, kolegów, może kawy Nie wnikam Nie zaglądaj na dno serca Mego serca nie prześwietlaj mojej duszy, mojej duszy. Nie odgaduj moich myśli, moich myśli. Nie dotykaj telefonu. Nie dotykaj mojego telefonu, jeśli dotkniesz, nie mów nikomu. Zasługuję na zaufanie, kochanie. Dla mnie ważne są tajemnice, wszystkie grzechy już możesz policzyć. Odtąd nigdy nie będzie tak samo dobrano. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy, mojej duszy. Nie odgaduj. Dotykaj telefonu, choć Cię kusi Nie zaglądaj nas do serca Serca nie prześwietlaj mojej duszy, nie odgaduj moich myśli, nie zaglądaj na dno serca nie prześwietlaj mojej duszy, nie odgaduj moich myśli, nie zaglądaj na dno serca prześwietlaj Jarosław Wasik. Tak jest. W piosence o tym, żeby nie dotykać telefonu, i proszę, potwierdziło się, że słowo nie jest jednym z najważniejszych słów w języku w polskim. Nie wiem, może w obcych też, chociaż w angielskim chyba nie ma słowa nie. A spróbujmy nie używać nie do końca audycji. To się nie da. Nie podchodzi pan do tego z optymizmem. Mhm, mm z optymizmem może tak. No i zaglądamy do państwa listów akademia.rozrywki małpapolskieradio.pl w sprawie tych takich zakazów, ostrzeżeń, czego nie wolno robić. W żadnym przypadku państwo piszą akademia.rozrywki małpapolskieradio.pl. I pan Michał opowiedział, w byłej pracy zauważyłem dziwną tendencję do zaglądania w talerz z przygotowywanym śniadaniem. I komentowaniem, co na nim jest. W biurze była wydzielona mała kuchnia i jak przygotowywałem sobie śniadanie, notorycznie ktoś wchodził i naciągał szyję, zaglądając mi w kanapki, co strasznie mnie irytowało. W końcu Miarka się przebrała, traf przebrała, trafiło na kolegę, który bardzo lubił komentować. W niewybrednych słowach powiedziałem, że zakazuję zaglądania w moje śniadanie, bo jest to niegrzeczne, jak zaglądanie w monitor mojego komputera i komentowanie tego, co na nim jest, jak i czytanie na przykład cudzych listów Post scriptum, praca była, nie, praca była nie z powodu zaglądania w moje śniadanie, a ja bym rzuciła z tego powodu rzuciłaby pani pracę czy kanapkę? Kanapką w tego co zagląda, może i pracę. Uh -huh. A jak pani sobie wyobraża taki niewybredny zakaz? Jak on mógł brzmieć? Bo pan e, słuchacz e, powiedział, że napisał, że w niewybrednych słowach. To jakie to mogły być niewybredne słowa zakazujące zaglądania w e, śniadanie? Aż mi tyle niewybrednych teraz przychodzi do głowy, że aż trudno wybrać. Niech pani rzuci, podniesiemy słuchalność tej audycji. Ty, ty. Ty fretko tchórzliwa. Ojej, aleśmy podnieśli. Nie, ty śniadaniowy podglądaczu na przykład, proszę bardzo. I już będzie. Ty potworzy kanapkowy. Niech będzie też tak. Dalej, co jest w listach od państwa? Pani Magdalena pisze. Od zawsze mój mąż, tudzież dzieci wiedziały, że rozwiązywanych przeze mnie krzyżówek nie wolno im ruszać. Nie ruszali. Zakazy są skuteczną zachętą, bo dziś wszyscy rozwiązują. Kupują sobie swoje. Proszę bardzo. To się chyba można łatwo pogubić. W czym? W krzyżówkach? Mm -hmm. Czy ja, czy ja? Nie, no można sobie napisać na przykład na krzyżówce, czy pod krzyżówką, to jest krzyżówka Natalii Grzeszczyk. I już nikt nie ruszy. To już źle brzmi. Czy pan nadal z tymi zakazami w niewybrednych słowach? Tak? <śmiech> nie, nie. Jeszcze od pana Szymona list przyszedł. Chciałem zgłosić, że mam kategoryczny zakaz wieszania mokrego ręcznika na koloryferze. Kocham, to nie wieszam. Ale kaloryfer? Nie, no po, nie, podejrzewam, że zakazującą. osobę, która zakazała. A to też się mogę przyznać, ja też mam zakaz. No. Bo miałam taki nawyk i to też się z kanapkami wiąże, że nie dość, że trzymałam kanapkę jak wywiórka w dwóch łapkach, w obu łapkach, to jeszcze sobie dopychałam palcem, żeby można było od razu zjeść jak najszybciej. Ale którą ręką, jak obie były zajęte trzymanie? No to trzymanie. się da. Niech państwo spróbują, niech pan redaktor spróbuje. To wszystko się da. To jest naprawdę do wykonania. I bliska mi osoba zwróciła mi na to uwagę, że może nie do końca tak powinnam zjadać kanapki śniadaniowe. I ile razy zjadam przy niej, to staram się już tego nie robić. Ale to Ciężko tak nie dopychać kanapki. Przepraszam, ale tak mnie poniosło w tej wyobraźni, bo ja sobie no to, wyobraziłem panią redaktor Grzeszyk, która dwiema łapkami trzyma kanapkę. Dopycha. I dopycha czymś jeszcze, no nie wiem, no chyba, że to tak było jakoś. Jak się przed ścianą stanie, to jest jeszcze łatwiej. <głos> Ucieknijmy w powtórkę z rozrywki. Dzisiejsza powtórka przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i wystąpią w tej powtórce dwie Ewy, jeden Marek i jeden Kaczmarek. Marek Motas będzie występował. Te dwie Ewy to Ewa Szumańska, która we własnym sketchu wystąpi razem z Janem Kaczmarkiem i Ewa Dałkowska, która na zakończenie powtórki z rozrywki zaśpiewa piosenkę. Życie od A do D. Dzień dobry, witam się dla Państwa. Wiosna wali po zmysłach jak obuchem, w oczach karuzelą się różne odcienie zieleni. Ptaki na spączkowanych gałęziach rock'n'rollują miłosne frazy nieznanych pieśni Szumana. Gazety drukują instrukcje obsługi wiosennych klimatów, a w człowieku nic, tylko przerażająca pustka zrodzona w pomrokach zimy. Pisze do mnie słuchacz pan Ludwik Asica z ulicy Młodych Homeopatów, jeden proszący o anonimowość. Cóż robić do pioruna, pisze dalej pan Ludwik, gdy zimowe złogi zabiły moją wewnętrzną hobby do pisania poezji, a do skrablów nie mam głowy. Dlatego zwinnie jak linoskoczek rzucił żem się obecnie na komponowanie utworów muzycznych, które z grającej dusi wylewam na papier. Przesyłam panu nuty pierwszego mojego utworu, który napisał żem ostatnio, by ocenił pan i tak dalej, i tak dalej. Panie... Panie Asica, nie mogę niestety wyrazić się superlatywnie o pańskiej kompozycji, gdyż przyzwyczajony jestem do czytania nut zapisanych na pięcio, a nie na siedmiolinię, jak pan to uczynił zresztą w pionie. Poza tym nuty nie muszą być różnej gabarytur, a kolorowane kredkami kropeczki rozpraszają moją uwagę. Żeby jednak pański zapał twórczy i zajadła chęć tworzenia muzyki nie poszły na marne, podam panu domowy sposób na komponowanie utworów muzycznych, z którego niekiedy zawsze korzystam. A więc do komponowania muzyki potrzebujemy papier nutowy, do pisania partytur z poziomymi zaznaczam pięcioliniami ułożonymi wzdłuż następnie szczotka do butów z ostrym włosiem ze zdziczałej świni albo z jagnięcia obsadka ze stalówką typu redis oraz płytki talerzyk i flaszka tuszu kreślarskiego o barwie czarnej się zatem robić dalej gdy tyle pracy przed nami a głowa furt pusta Któś zapyta nie czekając na odpowiedź Otóż rozkładam się z sobą Papier nutowy do talerzyka nalewam tusiu i teraz bierę ściotkę do butów i maciam delikatnie końce ścieciny w tusiu. Teraz ściotkę przenoszę nad papier nutowy i jednym palcem Delikatnie przeciągam po ściecinie, tak jakbym głaskał foksteriera ostrowłosego pod włos. Poruszony włosie wyrzuca kropelki tuszu na papier z pięciolinią, tworząc czarne kropki, będące zalążkiem naszej kompozycji. Te małe czarne robaczki, kropelki, jak gąsienice psie się później w barwnego motyla muzycznej frazy. Teraz do czarnych kleksów z talówką Redis dorysowuję różne tam pałeczki, które wyznaczą mi metrum z tym, że duże kropy to nuty całe, połowa dużych krop to półnuty, a różne tam mniejsze odpryski to ćwiartki, ósemki czy, czy jakoś tam, nieważne. Takim sposobem, panie Ludwiku, powstała mi konkretna muzyczna kompozycja. Jeżeli na przykład melodia ma być wesoła, na początku rysujemy durowe krzyżiki. I ja na przykład tu namaluję smutnego bemola, gdyż tak jak pan, panie Ludwiku, ogarnięty jestem wiosenną melancholią. Jeszcze utwór zasygnuję własnoręcznym podpisem. Już mogę tak zwaną kompozycję szczotkową przenieść do kleksykonu muzyki konkretnej. A oto moja kompozycja przełożona na szlachetne brzmienie instrumentu akordeonowego. Nutki? Proszę bardzo. Mm. Ra, ri, ra, ra. Prawda, że ładne? Ra, ri, ra, ra, ta ra ri. Prawda? Jaka kozacka kompozycja. Ale literatura muzyczna zna wiele przykładów tak zwanej kompozycji ściotkowej. Od choćby piękna melodia pana siantany. Bum, bum, bum. Śliczne. Di. Albo choćby ten, no. Zaraz ja tylko wyłączę. O, już wiem. Jo Johannes Brahms, kompozycja ściotkowa. Ja, ra, Piękne. Zupełnie kompozycja pana siantany. To jest chyba, kurt jakiś cud albo jakaś popelina, bo, bo odnosi wrażenie, że, że i pan Shantana i pan Brahms uzili do swych kompozycji takiej samej, kurcie szczotki jak, jak ja. O dużym gabarycie umiejętności medycznych wszedł raz do mnie pacjent z ręką ukrytą pod burdery. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, mam dla pani piękny okaz do interwencji chirurgicznej. Dzień dobry, a mianowicie. A mianowicie wyrostek robaczkowy, który trzymię palcyma przez skórę, bo zaraz mię się wyleje do oczewny. Aha, Oczy, czyli, czyli wyrostek jest ropnym. A brzuch ostrym zmartwię pana Bo takich rzeczy nie robię teraz na przychodnią, Tylko na prywatne Kosztowałoby dziesięć stare miliony Czyli pięć nowe Zygmunty stare Nie ma sprawy Co proszę? Powiedziałem nie ma sprawy Aha Skoro tak to możemy przystępywać do rzeczy Przystępywajmy Przejęłam od pacjenta wyrostek lewicą A prawicą rozerżłam mu brzucho Powstrzymałam bacikiem wylew do oczewnej, oberżłam apendiciki i zamyślona oczami duszy o pięciu Zygmuntach starych wyczyściłam jamę brzuszną tak dokładnie, że aż ją sperforowałam. Głośno. Już po wszystkim. No, to dziękuję uprzejmie i do miłego zobaczenia. Chwileczkę. A uzgodniona odpłatność za zabieg? Niestety nie mogę jej wnieść, gdyż zabieg należy uznać za nieważny. Jak to nieważny? Tak to. Nie powiedziała pani doktor przed nim, proszę się położyć na leżance. I cóż z tego? Cóż z tego, że zabrakło przewidzianej formułki. A nie <laughs> jak miałam powiedzieć, proszę się położyć, jak pan już leżał? Nie szkodzi. Bez formułki zabieg nie były. Nul, zera, fiat, figa i z makiem o... Czy pan zupełnie ogłupiał? Wyrostek leży w kiblu, rana jest świeża jak poranek, a pan nie mówi, że zabiegu nie było? Bez formułki nie było, taka jest procedura, więc nie mogę zapłacić za coś nieistniejące. W tym momencie, oczami duszy, zobaczyłam scenę, którą już raz widziałam w telewizorze niedawno temu nazad, głośno. Proszę pana... Czy pan się przypadkiem, aby nie zapatrzył na partię SDRP, jak było głosowanie na konkurdat? Otóż to. SDRP, matka nasza, dała nam przykład i nauczyła, jak postępywać. A nie wstyd panu? Troszku wstyd, ale pecunia non olej. Biorę jeszcze to puzderko nad Banganianu i pakiet wacików ze straty moralne i żegnam uprzejmie. Gdy pacjent... W powyższy sposób zostawił mnie w kropce, oczami duszy ujrzałam konsekwencje, jakie stworzył ów niepochlubny predecens. Nie kijem go to kruczkiem, nie na odlew to formułko, ale teraz trzeba będzie uważać na każde słówko. Czego również życzę w lewnie sejmowemu prezydium, to usłyszenia. Były człowiek wstaje rano przed dziewiątą I gazetę gdzieś kupuje, to się zdarza Czasem muci coś pod nosem, albo sprząta Lub z kolegą sobie zagra w marynarza Były człowiek jeździ czasem gdzieś do Sopot i pogodę czasem ma, a czasem nie ma. Ze zwierzątkiem swym lub dzieckiem miewa kłopot, kiedy indziej znów do wiersza znajdzie temat. A ty śpi, a ty śpi, a ty śni. Ten pyta, tak dla żartu pomożecie Lecz mu dzisiaj nawet echo nie odpowie Pisze karty do znajomych w całym świecie Potem czeka bardzo długo na odpowiedź Czasem zdrowie mu pankuje jak u ludzi Operację przeprowadza sam profesor. Czasem człowiek się wesoły, potem budzi, no a czasem trochę skrzypi niby weso. A ty śpi, a ty śpi, a ty śni. Były człowiek ma rodzinę wykształconą Z doktorami sobie siada do śniadania Czasem trochę się pokłóci z byłą żoną No a czasem nawet byłą narzeczoną Były człowiek złe humory czasem nie. I radości swe i małe swe zmartwienia Ale wszystko to już nie ma, nie ma, nie ma Żadnego kochania znaczenia Wadałkowska na zakończenie powtórki z rozrywki w piosence z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Adama Sławińskiego. Jest świetny zakaz od pana Jacka. Pewien Aha. góral, kiedy spotykał kogoś, kogoś z kim był w zwadzie, zwykł był mawiać, zynć mi z drogi, bo cię nie minę. No i to jest ostrzeżenie takie, przed którym każdy się ugnie. Ja... Nawet niewybrednych słów dalszych nie trzeba. Nie, tutaj same wybredne były. Jak to góralszczyzna, no to same wybredne. Pani Monika napisała jeszcze, tuż przed świętami po wypraniu dywanu wystosowałam zakaz, nie wolno chodzić po dywanie. Nie w sensie aż wyschnie, tylko nigdy. Dywan jest biały, to znaczy okazało się po wypraniu, że jest pierwotnie biały. Od dłuższego czasu sądziliśmy, że mamy szary dywan. Słów mi brak. Zamyśliła się pani redaktor, ale... Bo ja chyba też mam taki dywan, który zmienił kolor przez ostatnie trzy lata. To może ale proszę, by też... się pani przekona, jaki on ma naprawdę kolor. Prać, prać. Pan takie proste rozwiązania na życie by proponował i propagował. Jak... Mogę coś zaproponować? Ja? Proszę Uczynam bardzo. Te pranie. Zakażmy sobie czegoś. Proszę bardzo. No, ale to dobrze. Będę miła. Jeszcze byłam na początek, będę na koniec. Niech pan mi czegoś zakaże na nowy rok. Niech to będzie taki, a postanowienie noworoczne. Niech pani mnie tak nie atakuje w tych audycjach. Niech pani będzie dla mnie łagodna. Proszę mnie nie atakować. Ale bez a. życzenia, tylko zakaz jakiś. No to proszę mnie nie atakować. To jest zakaz. No to wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Ja to przyjmuję do wiadomości, a też mam dla pana zakaz. Proszę. Zakaz do trzech kostek czekolady i nie więcej. Dlaczego aż tak? Takie noworoczne? To nie może być... Ale to, to, przepraszam, to kto inny będzie za mnie podejmował noworoczne postanowienia? No to, Jak co ja to... mam być miła? To Jak ich... ja mam pana nie atakować? Jak to można w taki sposób? Jeszcze od pana Romana zacytuję tylko krótki list. Na drzwiach wojskowej komendy uzupełnień w Zielonej Górze w czasach słusznie minionych widnia, widniał napis pukać, nie wchodzić. I to jest może pomysł, żeby wydawać zakaz, ale równocześnie dodawać co można. To do trzech kostek czekolady Plus ciasteczko. Że ciasteczko można. Ciasteczko można. Dobrze. Niech pani będzie, zostaniemy przy tym. Proszę państwa, za pięć i pół minuty na naszej antenie serwis informacyjny, a my państwu przedstawimy nasz zmanipulowany, wymyślony przez Łukasza Szweda. Jeszcze później Anna Stankiewicz zaśpiewa piosenkę podsumowującą naszą dyskusję, czyli piosenkę o tym, kto powinien stawiać warunki. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Miau, miau. Ukazały się przepisy prawne regulujące sprawę udawania martwego podczas manifestacji. Nie będzie można udawać martwego leżąc, stojąc czy opierając się o słupek. Zakazane będzie również udawanie rannego, poszkodowanego, zdeptanego czy zaszczutego przez organa podczas manifestacji i w jej najbliższym otoczeniu. Pokładać się i cierpieć będzie można dopiero w domu lub w najbliższym ogródku jordanowskim. Miau, miau. O porozumienie i poszanowanie zasad demokratycznego państwa apelują byli oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa i i byli funkcjonariusze z motoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, których zdecydowana postawa uchroniła polską rację stanu podczas stanu wojennego. Funkcjonariusze apelują o poszanowanie wartości, o które walczyli oraz wzajemny dialog. Ze swojej strony proponują pomoc w mediacjach oraz organizację ścieżek zdrowia dla przeciwników dialogu. Miau, miau. Grupa posłów okupująca salę plenarną Sejmu po raz kolejny zmieniła swoje żądania. Protestujący domagają się zapalenia światła oraz otwarcia okna. Jak na razie mediacje z protestującymi podjął sejmowy dozorca, który sprzeciwia się jednak. Otwarciu okna powiedział, że może co najwyżej pozostawić uchylone drzwi. W chwili obecnej w Sejmie trwają urokowania. Miał, miał. Bo to nie wchodzi jeszcze w grę I zechce miły pan zostawić mnie Pan zechce uszanować moje nie Jeśli pan nie złomnie jednak w swych zamiarach trwa Jeżeli już zaczęła się ta gra Pozwoli pan warunki stawiam ja Zechce pan Zakupy ponieść mi Wymienić kran Zbuntował się u drzwi zamek Więc gdy naprawi go pan już Trzeba naczynia zmyć i przetrzeć kurz Cóż, jeśli pan nie niezłomnie jednak w swych zamiarach trwa Jeżeli już zaczęła się ta gra Pozwoli pan warunki stawiam ja Drogi mój, niech to zrozumieć zechce wreszcie pan Że ze mnie zatwardziała jest emancypantka Stąd się wziął ten cały kram Jeśli w mym zamieszkasz sercu to płac słony czynsz I staraj się opiekę mieć nad tymż Nim mnie powleczemy i niechęci gręż Pan widzisz sam jakie to trudne jest Nie wyszedł nam ten gulasz z naszych serc dla swego więc zrezygnuj, dobra Byś nie musiał więcej już ze sobą gryźć się Jeśli pan niezłomnie jednak w swych zamiarach trwa Jeżeli już zaczęła się ta gra Pozwoli pan warunki stawiam ja Jeżeli już zaczęła się ta gra Pozwoli pan warunki stawiam ja Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro przeceny do 50%. Rwi! Tylko do 31 grudnia. Led TV LD 32 cale za 799. 40 cali Led TV Thomson za 1099. Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung Slim, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na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 Złotych. Laptop Lenovo, Procesor Intel za jedyne 799 zł Smartfon Huawei Za jedyne 289 zł Żegnamy reklamy to program Trzecie Polskiego Radio. czwartek, 29 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis trójki, a w nim wyrok w sprawie afery podsłuchowej, o postępowaniu Łokików w sprawie Facebooka i o epidemii grypy we Francji. Marek Falenta skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Wyrok zapadł w tzw. zwanej aferze podsłuchowej. Prokurator chciał kary w zawieszeniu i grzywna. Obrona domagała się uniewinnienia. W warszawskim sądzie była Ksenia Maćczak. Powiedz jak sędziowie uzasadnili wyrok. Sąd nie ma wątpliwości, że to Marek Falenta był pomysłodawcą przestępczego procederu. Nagrywanie, jak ocenił sąd, było sposobem dla Falenty na prowadzenie biznesu. Sposobem w myśl polskiego prawa niedopuszczalnym, podkreślał sędzia Paweł To Stąd surowa kara, a nawet najsurowsza w całym procesie. Ofiarą takich przestępstw może bowiem paść każdy obywatel. Każdy z nas pojawia się w miejscach publicznych i każdemu z nas powinno zależeć na tym, by bez naszej zgody nikt nie nagrywał prywatnych rozmów. W przypadku oskarżonego Falenty każda inna kara niż kara pozbawienia wolności prowadziłaby do przekonania o praktycznie bezkarności takiego nagannego zachowania. Ale adwokat Marka Falenty już zapowiedział apelację. Jego zdaniem sąd nie przeprowadził należycie postępowania dowodowego, ale teraz o szczegółach mecenas Małecki nie chciał jeszcze mówić. Dopiero wtedy, kiedy poznam coś pisemnego uzasadnienia sądu, będę szkicował sobie projekt apelacji, kierunki apelacji. Za to prokurator Adam Borkowski powiedział, że wyroki są takie jak się spodziewał, mimo że dla Marka Falenty sąd ogłosił surowszy wyrok niż chciała prokuratura. Przypomnijmy, śledczy chcieli kary z warunkowym jej zawieszeniem. Z pewnej strony surowszy, z drugiej strony nie zawiera grzywne. Sąd wymierza karę według swojego uznania, uwzględniając dolegliwości przewidziane ustawą. Co oczywiście nie oznacza, że nie będzie apelacji prokuratury. Decyzje śledczy podejmą po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, wyroku na ogłoszeniu, którego dziś nie było żadnego z oskarżonych. Ksenia Maczek, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Jest polskie postępowanie wyjaśniające w sprawie Europejskiego Oddziału Spółki Facebook. Wszczołuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes Marek nie chciał tłumaczy, że wstępna analiza regulaminu serwisu społecznościowego budzi podejrzenia, że Facebook nie dokładnie określa sposób wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Konsument może nie wiedzieć, jakie dane o nim zostaną zebrane, jak długo będą przechowywane i komu dokładnie mogą być przekazane. Jako przykład urząd wymienia klauzulę dotyczącą zbierania informacji o użytkowniku. Pojawiają się w niej nieprecyzyjne sformułowania jak uzasadniony czas czy firmy będące częścią Facebooka. Prezes Łokiku Marek chciał mówi, że podobne działania w sprawie Facebooka są prowadzone również w Niemczech, Francji czy we Włoszech. Kraje europejskie zwracają coraz większą uwagę na duże platformy internetowe, które pozornie są darmowe. Natomiast konsumenci płacą za korzystanie z nich swoimi danymi osobowymi. Efektem wszczętego postępowania może być postawienie zarzutów Facebookowi. Epidemia grypy. We Francji Ministerstwo Zdrowia ogłosiło ją na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich tygodni w wyniku komplikacji pogrypowych zmarło 8 osób. Z Paryża Marek Brzeziński. Wielogodzinne kolejki pacjentów skarżących się na związane z grypą dolegliwości tworzą się na oddziałach pogotowia w szpitalach. W ciągu ostatnich świątecznych dni z pomocy lekarzy korzystało grubo ponad 300 tysięcy osób. Francuska minister zdrowia Marisol Touraine powiedziała. W wielu szpitalach wezwano w trybie natychmiastowym personel medyczny, który korzystał ze świątecznego urlopu. Grypa zaatakowała Francję i to zrobiła z wielkim impetem. Ten atak nastąpił znacznie wcześniej niż się tego spodziewaliśmy. Każdego Dnia rośnie liczba chorych, konieczna jest mobilizacja całej służby zdrowia. We Francji walkę z grypą prowadzi się w trojaki sposób. Instytut Pasteura stara się zdefiniować atakującego wirusa i opracować skuteczną szczepionkę. Badania epidemiologiczne pozwalają na określenie najbardziej zagrożonych regionów. Wreszcie specjalną troską otacza się osoby z grupy największego zagrożenia, zalecając im szczepienie się przeciwko chorobie. Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Madryt broni się przed zanieczyszczeniem powietrza. Od rana po hiszpańskiej stolicy jeżdżą tylko samochody, których numery rejestracyjne kończą się na nieparzystą cyfrę. Do 70 km na godzinę ograniczono też prędkość na autostrachach dojazdowych do miasta. Więcej Ewa Wysocka. Od tygodnia w Madrycie świeci słońce i nie wieje wiatr, więc wydzielane przez pojazdy spaliny wiszą nad miastem. W centrum stężenie dwutlenku azotu przekroczyło dopuszczalną normę wynoszącą 200 mikrogramów na metr sześcienny. Ponieważ synoptycy nie zapowiadają zmiany pogody, administracja Madrytu wzorem innych europejskich stolic ograniczyła o połowę liczbę jeżdżących pojazdów. Wyjątkiem są karetki pogotowia i straży pożarnej oraz auta, którymi podróżują co najmniej trzy osoby. Łamanie ograniczenia kosztuje 90 euro. Dla kierowców spoza Madrytu przygotowano na przedmieściach darmowe parkingi, z których mogą przesiąść się do metra. Jeśli poziom zanieczyszczenia nie spadnie, to jutro na ulicę wyjadą auta, których numery rejestracyjne kończą się parzystą cyfrą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl W całym kraju zachmurzenia umiarkowane, są też przejaśnienia i trochę słońca, tylko na krańcach południowo-wschodnich przelotny śnieg na termometrach od 1 do 4 stopni.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 Psa. Powitaj nowy rok ze smakiem. Zabroś przyjaciół, a na przystawkę podaj coś lekkiego, pysznego, nowoczesnego po prostu coś wystrzałowego. Już teraz w lidlu. Pepsi regular 2,50 za 2 litry przy zakupie 4 paku. Tylko 2,50. Oraz rzeźnik świeży filet z piersi kurczaka. 11,98 za kilogram. 11,98. Lidl. Co tydzień coś nowego. Sylwester z dwójką. Po raz pierwszy z Zakopanego. Wśród wielu wyjątkowych gwiazd. Górniak, Margaret, Szpak, Rodowicz, Pektus, Doktor Alban, Luna i Zakopower Największe polskie i zagraniczne hity. Spłat zabierz Sylwester z dwójką. Już w sobotę od 20.00 w Telewizyjnej Dwójce. No to rozumiem.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 Już teraz kumulacja w lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu 9 minut po 14. Donacji trójki. Agnieszka Kasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Tak sobie siedziałem, słuchałem tej piosenki, słuchawki na uszach i pomyślałem sobie, że kiedy George Michael napisał ten utwór i zaśpiewał go, po raz pierwszy miał 33 lata. 6 lat wcześniej miał 27 lat. Tak, to jeden z moich ulubionych piosenek George Michael Cowboys and Angels. 23 minuty po godzinie 14. To teraz kartka z kalendarza. Dziś dzień urodzin Yvonne Elliman. Pozdrowienia dla wszystkich dziś urodzonych. Był dobry rok, ten 1977 dla Iwon Eliman. Wylansowała wtedy właśnie ten utwór If I Can't Have You. To oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej do Saturday Night Fever. Po latach ten utwór znalazł się także na płycie Radio California. Ale ten rok był dobry, dlatego, że jeszcze miała jeden przebój tego roku, piosenkę zatytułowaną Hello Stranger i tak naprawdę jeszcze może Love Me, też napisany przez braci Gibb i to by było na tyle. A ja mam płytę, na której jest 20 największych przebojów Ivon Eliman. No ale nie będziemy tutaj się na tym rozwodzić specjalnie. Hello Stranger, dawno tego nie słyszałem. Hello stranger, Iwon Elliman, no właśnie w przyszłym roku będzie 40 lat od gorączki sobotniej nocy, co tak przy okazji, w tę sobotę nam się zapowiada gorączka, byle nie gorączka spowodowana grypą, Proszy, yy, proszę się jakoś trzymać. No i właśnie jestem ciekawy, gdzie państwo spędzają Sylwestra, bo ja na przykład yy, przy radiu, wsiąść do pociągu. Lovers waiting to begin, don't you know something beautiful has passed you by? Oh, star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. Star-crossed lovers waiting to be heard. No, we can't be together if we never try. Star-crossed lovers, you know I hate to see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 Cross Lovers, nowy singiel z ostatniej płyty Barego Giba. Jest ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przypominam o tym, bo jutro normalne wydanie listy. Piotr Baron je poprowadzi. Ja będę namawiał jeszcze do głosowania jutro od 9 do 12. I jutro też głosowanie, kończymy głosowanie na 23 trójkowy Top czasów. Miałem ochotę zrobić jakieś takie podsumowanie roku, bo to ostatnie nasze spotkanie w tonacji w tym roku, ale jakiś czas taki dziwny się zrobił. To tak trochę może sięgnę po moje niespodzianki tego roku. Ach, to jedna z moich pozytywnych niespodzianek 2016 roku. Paul Dempsey. Płyta Strange Loop. Może dlatego, że niczego się po niej specjalnie nie spodziewałem. Następna niespodzianka Peter Garrett. Like the on the wall But dreams are broken, mended and they scatter Like seeds they fall and then the fruit is gathered It always was and always will Be a struggle to fulfill. Stay strong and heed the call It still matters to me i hope it matters to you First Principle Concrete action Reconciliation No more talk. Fix the system, build it strong and give it purpose. Stop complaining, look at nurses, no material privation in the fine open cut nation. Blinded by the infant need whose appetite is never filled, whose appetite is never filled. Till every living thing is killed, a selfish few still fight for more in a planet smashing selfish world. We are take an escape. Dante's Inferno, no longer in disguise, across a windswept open plain, some still go against the grain, against the waste, the and saddle sneaking, creeping up on you, breaking bread at the river bank, washing at the water tank. Happy clappy days a number, tumbler, grinder, dragger, under mixed emotions, past us dearly. ease of self-absorption, really, electric car and my gazebo's gadgets that can't save our world. But one side has an excavator, the other has a wooden spoon. Self-centered six celebrities, a crowd in our room, It is obvious and glorious self-evident, laborious, attain this monster once and for all. Name it, shame it, we. So the dream becomes the real And who we can feel And we can see Dream becomes the real Peter kiedyś Midnight Oil, a Version of Now, to jego płyta z 2016 roku, It Still Matters, to ciągle ma znaczenie, mam nadzieję, że dla was także tak śpiewał artysta. Za 13,5 minuty, godzina 15, nie wiem, czy zauważyli państwo, ale chyba dzień jest coraz dłuższy troszeczkę, no może o 2-3 minuty, ale wczoraj około 16 jeszcze było widno, a przedwczoraj o 15 już było całkiem ciemno. Jeszcze jedna niespodzianka, choć to taka trochę spodziewana niespodzianka. Home is where the heart is, but my heart is wild and free. So, am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start? Fear Is for the brave For cowards Never stare In the eye So how am I fearless To be fearful Does it take courage To learn how to cry So many why. Roads. So many miles to go. Ah. Mm. Uh. They say love is for the loving. Without love, maybe nothing is real. So, am I loveless? Do I just love less? Or oh, since love left, I've nothing left to fear. So many winding roads. So many miles to go And when I start feeling sick of it all It helps to remember I'm a in the wall It runs down from the hillside to the sea And when I start feeling that it's gone too far I lie on my back and stare up at the stars and wonder if they're staring back at me When I start feeling sick of it all It helps to remember I'm a brick in a wall That runs down from the hillside to the sea But when I start feeling that it's gone too far I lie on my back and stare up at the stars I wonder if they're staring back at me Oh, when I start feeling sick of it all It helps to remember I'm a breaking the wall that runs down from the hillside to the sea. Yeah, when I start feeling that it's gone too far, I'll on my back and stare up at the stars. Wonder if they're staring back at me. Oh, yeah. when I start feeling sick of it all, how helps to remember I'm a breaking the wall that runs down to the sea Oh, when I start feeling that it's gone too far Allow my back to stare up at the stars wonder if they're staring back at me, yeah. Passenger. Tak się kończy płyta Young as the morning, old as the sea utworem zatytułowanym Home. Piękne zdjęcia, jakbym tam był. 7,5 minuty do godziny 15. Pora kończyć dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Ja tylko przypomnę, nasza strona internetowa Polskie Radio PLW, Kośnik Trójka Tylko stamtąd głosy na listę do jutra do 12 i na top do jutra do 12. O i będzie kumulacja. Top wszechczasów na antenie trójki w pierwszego, czyli to już w najbliższą niedzielę. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.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 Boże Narodzenie, Syna jedynego, Koncert kolendowy programu Syna drugiego. Ciesz się, jedynego, Jeruzalem. Jego gospodarzem kocha, będzie Adam Struk. Wykonamy kolendy powszechnie znane, kolendy zapomniane i nasze autorskie. 5 stycznia o 19.30 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. polskieradio.pl. Adam Struk, zapraszam.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 Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 29 grudnia minęła 15. Jolanta Pawlak i Radosław Prus zapraszam na serwis trójki ustawa o zgromadzeniach autorstwa PiS bez podpisu prezydenta. Podjął decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym. Dama z grono własnością państwa Ministerstwo Kultury podpisała umowę na zakup kolekcji książąt czartoryskich. I w tym serwisie trójki także o turnieju czterech skoczni. Mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Na początek decyzja prezydenta. Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zgromadzeniach. Informuje o tym Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa. Pan prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy o zmianie ustawy prawo o zgromadzeniach. Ustawa o zgromadzeniach wprowadza m.in. możliwość uzyskania trzyletniej zgody na organizowanie zgromadzeń o charakterze cyklicznym. Zgromadzeniom takim daje pierwszeństwo w zajmowaniu określonego miejsca do manifestowania. Decyzję w tej sprawie podejmowałby wojewoda. W takim miejscu i w tym samym terminie można byłoby organizować tak zwanego zgromadzenia spontanicznego. Ustawa wprowadza też minimalną odległość między manifestacjami nie mniejszą niż 100 metrów. Do tych przepisów autorstwa PiS prezydent ma trzy główne zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy różnicowania statusu zgromadzeń publicznych. Chodzi oczywiście o tzw. zgromadzenia cykliczne, które zostały do tej ustawy wprowadzone. Drugi punkt mówi o wyłączeniu możliwości zaskarżania przez organizatora zgromadzenia, zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia. I wreszcie trzeci punkt, zakaz odbycia zgromadzeń nakazujący stosowanie nowo ustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Mówiąc krótko, językiem trochę mniej prawniczym, chodzi o to, że prawo nie powinno działać wstecz. Decyzję prezydenta komentuje rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Bata Mazurek. Traktujemy to jako wypełnianie obowiązków i uprawnień, które przysługują prezydentowi. Nie będę oceniała w kategoriach dobra czy zła, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby ustawa, która w naszej ocenie miała służyć temu, aby zapobiegać konfrontacji, była, była ustawą dobrą. To druga ustawa skierowana przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. W sierpniu ubiegłego roku postąpił tak z ustawą o kuratorach sądowych. Umowa na zakup kolekcji Książąt Czartoryskich podpisana, to oznacza, że w zasobach państwowych znajdą się prawdziwe perły kultury, w tym słynna Dama z W sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie dokument podpisali wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i Adam Karol Czartoryski. A no, co dokładnie znajdzie się w kolekcji, o tym mówi sam wicepremier. Dokumenty takie jak akt Unii Polsko-Litewskiej, podpisany w Chorolde w roku 1413, akt Hołdu Pruskiego z roku 1525. Piątego, czy rękopis kroniki Jana Długosza. Wśród tych dzieł także znajdują się tak znakomite jak Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci Pejzaż z miłosiernym Samaritaninem, Rembrandta. Cała kolekcja książąt Czartoryskich, jak dodał minister kultury, trafi do muzeum w Krakowie. Wicepremier nie mówił, za ile kolekcja została zakupiona. Z medialnych doniesień wynika, że chodzi o kwotę 100 milionów euro. Dłużnicy alimentacyjni będą traktowani ostrzej. Rząd przyjmuje projekt zmian w kodeksie karnym. Zniknie z niego zapis o uporczywości uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Resortu Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, termin ten był różnie Interpretowany w sądach. Teraz pojawi się konkretne określenie terminu, którego przekroczenie będzie skutkowało problemami z wymiarem sprawiedliwości. Kiedy dług przekroczy okres trzech świadczeń alimentacyjnych, to wtedy jest popełnione przestępstwo i instytucje, które wiedzą o takim zadłużeniu, na przykład komornik, pomocy społecznej, czy bezpośrednio rodzic, który jest uprawniony do pobierania na dzieci alimentu od drugiego rodzica, może poinformować prokurator, a nawet powinien. Wtedy prokurator wezwie dłużnika, przedstawi mu informację, odpowiedzialność karnej za to zdarzenie. I wtedy dłużnik będzie miał 30 dni na spłatę tego zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z karą do roku więzienia, którą będzie odbywał w ramach systemu dozoru elektronicznego. To krok w dobrą stronę, ocenia Iwona Janeczek ze Stowarzyszenia dla naszych dzieci. Bardzo słuszne rozwiązanie. Przy takim dozorze elektronicznym, przy istnieniu w Polsce dużej, szarej strefy jest możliwość udowodnienia Takiemu ksentowi, że on pracuje na czarno i wtedy można go zmusić do rejestracji, i wtedy będzie już pracował, odprowadzał podatki, i wtedy komornik będzie mógł mu zająć pensję. A w krajowym rejestrze długów znajduje się prawie 312 tysięcy rodziców, którzy nie płacą alimentów. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No na koniec w serwisie Sport już po raz 65 najlepsi skoczkowie narciarscy startują w prestiżowym turnieju czterech skoczni, który rozpoczął się w Oberstdorf. W konkursie weźmie udział siedmiu Polaków. Jak jak podkreśla komentator sportowy Igor Błachut, nasi skoczkowie są uważani za faworytów. Na oficjalnej stronie turnieju czterech skoczni jest taka zakładka z napisem Stars i tam jest 16 gwiazd typowanych do tego, żeby coś wywalczyć. Ale z dwóch Polaków, czyli Maciej Kodi i Kamil Stolch, jako potencjalne gwiazdy. Wydaje się, że mają szansę powalczyć o wysokie lokaty. Czy będzie to jakieś miejsce na podium klasyfikacji generalnej? Byłoby fajnie, bo od czasów Adama Małysza nie udało się nikomu. Przypomnijmy, Małysz był zwycięzcą 49. turnieju czterech skoczni w sezonie 2001-2002. Konkursy obecnej edycji turnieju, turnieju odbędą się 1 stycznia w Garmisz-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku i 6 stycznia w Bischofshofen. To był serwis trójki. Stopień poniżej zera w Zakopanem, Lublinie i w Rzeszowie, 0 zero stopni w Olsztynie, Katowicach i Białymstoku, plus 2 stopnie w Warszawie, Gorzowie, Wielkopolskim i Gdańsku, plus 5 stopni w Szczecinie. Słonecznie głównie w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Sporo przejaśnień także w centrum. Przelot na śniegu na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Do reklamy. Wojtek Hireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład akumulatorowy odkurzacz pionowy Samsung 2 w 1 z dodatkową baterią od producenta. Teraz o 49 zł. taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Klasyczne kabanosy tarczyński już za 19,90 za kilogram, a sok 1 litr tylko 2,99 zł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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedem minut po godzinie piętnastej Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Dziś zapraszamy do rozmowy o terapii poprzez sztukę i o tym, jak taka terapia może dodać skrzydeł. Będziemy mówić o festiwalu Okular, ale także o pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym. O tym już za parę minut. Here we go again. He's back it Zapraszamy do rozmowy o terapii poprzez sztukę i o tym, jak taka terapia może dodać skrzydeł. Mówić będziemy o pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym. Opowiemy o Festiwalu Okular, czyli Ogólnopolskim Konkursie Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako. Powstał on z inicjatywy uczniów Warszawskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Numer 8 dla dzieci słabowidzących imienia dr Zofii Galewskiej w Warszawie. W studiu są już goście Beata Kotowska, dyrektor tego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Ewa Cecka, przedstawicielka Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym działającej przy ośrodku. I pani Magdalena Gędek, absolwentka, obecnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, współorganizatorka Festiwalu Okular. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od przedstawienia w kilku słowach samego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 8 dla dzieci słabowidzących w Warszawie, bo jest to szkoła wyjątkowa. Na czym polega specyfika tej placówki? Ośrodek jest placówką szkolno-wychowawczą szkolno z wieloletnią tradycją. Istniejemy ponad 60 lat i w strukturach mamy szkołę podstawową, szkołę na gimna poziomie gimnazjalnym, i szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące i zawodniczą szkołę zawodową. A oprócz tego mamy też wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci, czyli przedszkolaków. Czyli ten przedział czyli, wiekowy jest właściwie Tak, jest, jest od, od zera do 20 nawet czterech lat, bo do takiego wieku mogą kształcić się dzieci. I nasi uczniowie, mamy też internet, i nasi uczniowie to y, dzieci, młodzież z dysunkcjami wzroku, czyli słabowidzący, a czasami osoby niewidome. Realizujemy program szkół masowych, oprócz tego wychowujemy, uczymy, e, rozwijamy skrzydła, także przez sztukę. No tak, ale można powiedzieć, że to jest też taka szkoła wielopokoleniowa. Szkoła czyli wielopokoleniowa. Czyli od samego początku państwo z tymi dziećmi się zajmują i tych skrzydeł im dodają poprzez sztukę. Są dzieci, które uczą się u nas właśnie od początku, czyli od szkoły podstawowej, aż do liceum. Inne przychodzą na różnych etapach edukacji, odchodzą. E, jest też taki ruch, tak? To nie jest tak, że są, jest ciągle to samo grono uczniów. A czym zajmuje się fundacja? <śmiech> Fundacja powstała ponad 5 lat temu. Powstała z potrzeby wspierania naszych dzieci. Powstała z potrzeby ich lepszego, bardziej bogatego, pełniejszego rozwoju. To był ruch rodziców czy grona pedagogicznego? To był ruch grona pedagogicznego przede wszystkim, ale we współpracy z rodzicami zdecydowanie tak. Fundacja... Przede wszystkim zajmuje się organizacją przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wychowawczym. Członkowie naszej fundacji piszą programy edukacyjne, które mają wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, które mają im pomagać, ponieważ jest im trochę trudniej w życiu. I dlatego tak ważne jest wspieranie im między innymi poprzez fundację naszych dzieci. Padła to już nazwa festiwalu Okular, czyli Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako. Fundacja też była zaangażowana w tworzenie tego festiwalu. Co tak naprawdę było inspiracją do jego stworzenia? Um, inspiracją było to, że um, ja, może powiem tak, że ja chodząc do szkoły, um, działałam też przez wiele lat w samorządzie szkolnym oraz też reprezento reprezentowałam naszą szkole, szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. No i dużo wydarzeń, które ogólnie są dostępne dla takich szkół masowych, nie zawsze są dostępne właśnie dla osób słabowidzących czy niewidomych. No i właśnie ja jestem współinicjatorką tego festiwalu wraz z moim kolegą z klasy. No, i celem tego naszym, głównym naszym celem było to, żeby właśnie zaktywizować takie osoby i aby miały one możliwość wystąpienia przed, przed dużą publiką, pokazania swoich talentów oraz oczywiście rywalizacji z rówieśnikami. Czy nie myśleli Państwo o tym, żeby zaprosić do udziału też osoby pełnosprawne, czy tylko rówieśników ze szkół podobnych do tej, w której ten festiwal powstał? No głównie właśnie myśleliśmy tylko na początku o tym, żeby zaprosić właśnie osoby słabo i niewidome z innych ośrodków z całej Polski, bo... No bo po prostu osoby pełnosprawne mają dużo możliwości, dużo możliwości brania udziału w różnych właśnie festiwalach czy konkursach, no, no jakby w, na całej Warszawie, na terenie całej Warszawy i tak ogólnie właśnie. Przenieśmy się na chwilę w czasie. Posłuchajmy co działo się podczas festiwalu Akular. Na scenę zapraszamy Anitę Mikołajczyk, Violettę Brągiel, Michała Kiepure i Kamila Szymańskiego, którym akompaniować będą Mieczysław Bąk na skrzypcach, Kasper Domagała na akordeonie. Przy fortepianie kierownik zespołu pani Katarzyna Hrynkiewicz. Wielkie brawa również dla chłopaka tutaj, najmłodszego pewnie uczestnika tego zespołu, Kamil, tak. Ja widziałem, że tutaj mieliśmy dodatkowy wirtualny instrument, cały czas grałeś na czymś powietrzu. Nie wiem, co sobie wyobrażałeś, ale wyglądało to świetnie i pokazywałeś, że jesteś w tym i wielkie brawa dla ciebie, ale również dla całego zespołu. Naprawdę, gratulacje. Pomyślałam, gdy zaczęliście śpiewać, że jesteście w temacie, czyli śpiewacie Quo vadis", tak, czyli dokąd zmierzasz. Czyli, że repertuar jest naprawdę y, też dopasowany do tematu tegorocznego okulara. Wystąpił zespół Studio Piosenki z gimnazjum nr 68 przy ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie. Wypowiadali się też jurorzy. W jury była m.in. pani Beata Mrozek i pan Karol Dytus Karlo. Pierwsza edycja festiwalu Okular odbyła się w 2014 roku. Co się zmieniło od tamtego czasu? Pierwszy okular, może ja tutaj tak zacznę. Pierwszy okular to odbył się w szkole, na holu szkolnym. Właśnie Magda z Mikołajem pomyśleli o tym, żeby tak, to, tak e, uczcić święto ośrodka. Okazało się, że to było bardzo e, udane przedsięwzięcie. W, wywołało euforię, radość wśród dzieci, mnóstwo chętnych uczestników. E, I... Wtedy młodzież, czyli Magda Mikoła i też jeszcze inni pomyśleli, że może by dobrze było kontynuować, rozszerzyć. Wtedy właśnie zaczęliśmy szukać miejsca, takiego, które pomieściłoby wszystkich nas. I tym miejscem okazało się gościnne studio trzeciego programu Polskiego Radia. Studio imienia Agnieszki Osiecki No tak, ale to studio pękało w szwach ostatnio. Tak. Chętnych było naprawdę bardzo wielu. Co się zmieniło jeszcze, poza tym, że no, ten festiwal się rozrósł? Roz, Zmieniały się kategorie, dobieraliśmy nowych wykonawców, pytała Pani o to, czy nie myśleliśmy o uczniach, o, o młodzieży pełnosprawnej i powiem szczerze, że ja myślałam. W tym roku mieliśmy na przykład po raz pierwszy przedszkolaki, z przedszkola dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, ale myślimy też o... Dorosłych, osobach słabowidzących niewidomych o absolwentach. Ale, nie w absolwentach, ale niewykluczone, że także o osobach bez żadnych dysfunkcji. Czyli wszystko jeszcze przed Państwem, a czy jakieś takie wnioski Państwo wyciągnęli z tych poprzednich edycji, no i też z, te, z tego rocznej? Coś, co było taką wspólną cechą? Y może to, że właśnie oprócz tego, że wszystkim to się podoba, to y dużo też dają. Młodzieży, jak i dorosłym występy gości specjalnych i też to, co oni mówią i czasami niektóre ich słowa bardzo no właśnie podnoszą na wartości, na duchu inne osoby. Dodają poczucia tej wartości, rozumiem. Tak, tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że czynny jest nasz telefon, 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o terapii poprzez sztukę i o tym, jak taka terapia może dodać skrzydeł. Także o Festiwalu Okular, być może mają Państwo pytania do naszych gości, czy też refleksje dotyczące tego tematu. Prosimy dzwonić, przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykłe małpa polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Sorry, sorry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 Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen They're not listening Still Perhaps Dzwonił się do nas pan Mariusz. Halo, halo. Dzień dobry. Z tej strony Mariusz Pachulski. Ja chciałem się zapytać naszych dzisiejszych gości o właśnie festiwal ze względu na to, że mam... Kilku przyjaciół, którzy są osobami słabosłyszącymi, wręcz osobami niedosłyszącymi i właśnie też osobami, które bardzo czynnie działają kulturalnie. I chciałem się zapytać, czy nie myśleliście państwo może o poszerzeniu e, zasięgu festiwalu na na właśnie na skalę taką osób słabosłyszących z problemami ze słuchem, może zamiast osób pełnosprawnych, czy, czy, czy byłaby taka możliwość na przykład a może jednych i drugich po prostu? Albo Wszystkich. nawet jednych i drugich. Panie Mariuszu, to jest możliwe i bardzo dobry pomysł. Myślę, że musimy się spotkać, porozmawiać i rzeczywiście nie dzielić wykonawców, uczestników na słabosłyszących, słabowidzących czy pełnosprawnych, tylko po prostu pomyśleć o tym, jak zorganizować festiwal dla dla po prostu wszystkich chętnych, dla tych, którzy przejdą eliminację. To jest możliwe. Bardzo dobry pomysł. A ja jestem ciekawa, czy, czy pan z znajomymi próbowali startować w jakichś konkursach, festiwalach i, i się okazało, że jest to niemożliwe? Czy po prostu no, to taki pierwszy impuls, żeby w festiwalu... To znaczy, z tego co wiem, moi znajomi chodzą do szkoły dla osób słyszących też niedaleko właśnie państwa szkoły, bo przy placu Trzech Krzyża i między innymi tworzą e, bardzo popularne zresztą na przykład na YouTubie e, wersje piosenek śpiewanych wersje w wersji migowej, czyli można powiedzieć, że tego swego rodzaju teledyski. <śmiech> I, I te osoby normalnie biorą udział w niektórych takich konkursach e, talent, są na przykład e, w konkursie Młodzi z które który był organizowany przez dzielnicę Śródmieście. Ale z tego, co oni mi mówili, to do tej pory jeszcze nie, nie istnieje właśnie Konkurs, festiwal, który by tak trochę zrzeszał, integrował, tak jak Państwa, festiwal e, integruje osoby z problemami wzrokowymi. To jeszcze nie powstała taka inicjatywa, która by też tak zrzeszała osoby słabo słyszące. Bardzo. Ta, ten pomysł. Bardzo Panu dziękujemy za ten telefon. No, jest szansa, że, że może to się zmieni i że. Okular stanie się takim festiwalem. W końcu jest adresowany do młodzieży uzdolnionej różnorako i nie ma tam dopisku, że to jest młodzież z jakąś konkretną dysfunkcją, po prostu do młodzieży. Porozmawiajmy teraz jeszcze o festiwalu. Jak wygląda kuchnia festiwalowa? Kto tak naprawdę tworzy ten festiwal Okular? Młodzież czy pedagodzy? Jak to wygląda? No, jakby można powiedzieć, że pierwszą i drugą edycję festiwalu właśnie organizowałam ja z moim kolegą z pomocą również właśnie pedagogów, pani dyrektor i, i z pomocą też innych uczniów szkoły. Natomiast w tym roku to bardziej już uczniowie i, i nauczyciele zaangażowali się w organizację tego już trzeciej edycji festiwalu. Ale rozumiem, że to uczniowie wiodą prym przy tych wszystkich działaniach i to jest jak gdyby ich działka główna. No tak. Magda jest absolwentką, tak, już w tym roku nie było jej w tej szkole, ale była osobą prowadzącą festiwal, rzeczywiście duże grono nauczycieli zaangażowane i, i uczniów i trudno powiedzieć kto wiedzie prym, każdy ma swoje zadania. Jest dużo zadań. Już właściwie za kończąc festiwal, tak, Zaczynamy myśleć o kolejnym, o tym, jak go zorganizować, gdzie, co nowego. E, wyciągamy wnioski z jakichś niedociągnięć. E, chcemy pociągnąć dalej to, co było bardzo udane. E, chcemy może zdobywać no, też fundusze. Już się zgłaszają do nas osoby chętne do udziału, do pomocy. Także rodzice, sponsorzy. Już do, się tak, dozwoniła się do nas pani Henryka. Słuchamy. Dzień dobry, Moje, Dzień no, mam dobry. na imię Henryka i jestem babcią Zoi Szewczyk, która właśnie chodzi do e, szkoły, o której państwo rozmawiali i w ostatniej edycji festiwalu Okular brała udział. I muszę powiedzieć, że e, wnuczka jest zachwycona przede wszystkim tym, że mogła zaśpiewać razem ze swoimi koleżankami w grupie klasowej, po drugie tym, że miała przyjemność e, występować e, w studiu trójki. Po trzecie, tym, że chodzi do szkoły, która jest doskonale zorganizowana, ma świetne zajęcia dodatkowe, ma opiekę psychologów i uważam, że należy podtrzymywać nie tylko te działania, które Państwo prowadzicie dla dzieci, ale również mobilizować społeczeństwo do wspierania fundacji, która niesie mnóstwo dobrego dla dzieci, które mimo wszystko są w jakiś sposób przez los pokrzywdzone. Gratuluję serdecznie samego pomysłu i pozdrawiam. Życzę dalszych dobrych działań dla dobra dzieci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. To chyba największe i naj... Wsłanialsze podziękowanie za ten trud, który Państwo włożyli w ten festiwal. Przenieśmy się na chwilę znowu w czasie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest początek grudnia tego roku, trwa trzecia edycja festiwalu. Zaprezentuje się przed Państwem Teatr z Warszawy, lecz nie byle jaki. Działa on już od ponad 20 lat i ma na swoim koncie ponad 100 nagród z festiwali ogólnopolskich i zagranicznych. Wszyscy aktorzy Teatru Krzesiwo związani są z naszym ośrodkiem. Są uczniami i absolwentami szkoły przy Koźmińskiej. Łączy ich przede wszystkim pasja do teatru. Przed Państwem Teatr Krzesiwo w spektaklu zatytułowanym Eksperyment. Leonardo! Leonardo, nie uwierzysz! Ja wyglądam teraz jak wyglądałem wtedy! Jestem kim byłem! Tutaj wszystko jest możliwe, no jest! Czas i przestrzeń, słowo. Jedno za drugim kroki. Jeden za drugim. Bliżej! Dalej! I, i wyżej! Tak, czas i przestrzeń. Tutaj jest, słyszysz? Tutaj jest, jak i tam było. I musisz to zobaczyć. No bardzo, chodź tu, bo... No bo jest inaczej. To był Teatr Krzesiwo. Wszyscy aktorzy związani są ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Dla dzieci słabowidzących imienia dr Zofii Galewskiej w Warszawie są uczniami lub absolwentami tej placówki. Teatr działa w Państwa placówce już od lat. Tak, teatr działa ponad 20 lat jest teatrem prowadzonym przez wychowawcę internatu, pana Ryszarda Polaszka i ten teatr początkowo to był teatr, który, pracował, który działał, jak gdyby obejmował najmłodszą grupę chłopców i to oni byli aktorami, później teatr dojrzewał, chłopcy rośli, zmieniał się skład, ale prowadzący jest ciągle ten sam. Teatr w tej chwili to są w dużej części absolwenci, ale także kilku naszych uczniów, bo w tej chwili sztuki są trochę poważniejsze, e, repertuar teatru jest bardzo różnorodny. Są to scenariusze pisane przez wychowawcę, właśnie opiekuna prowadzącego ten teatr. Teatr zdobywa nagrody na różnych przeglądach sztuki teatralnej. Słyszeliśmy, że jest laureatem wielu nagród. Jest laureatem wielu nagród. Bardzo pozytywnie wpłynął, tak mogę tak powiedzieć, może to zabrzmi tak troszkę dziwnie, wychowawczo na, na, na, na, na, na, na uczestników teatru. To był takim środowiskiem życia i taką, takim miejscem, gdzie wielu z nich mogło po prostu rozwinąć naprawdę skrzydło. To porozmawiajmy o tych skrzydłach. Jak dużo jest tego rodzaju artystycznych przedsięwzięć w ośrodku? I czy rzeczywiście one pomagają młodzieży odnaleźć się w życiu? Powiem nieskromnie, jest bardzo dużo, uważam, że są na bardzo dobrym poziomie i staramy się, żeby były naprawdę dla młodzieży, dla dzieci. Od plastycznych poczynając, gdzie po prostu mamy mnóstwo chętnych i nie trzeba być bardzo utalentowanym, żeby brać udział u nas w jakichkolwiek zajęciach, czy plastycznych, czy muzycznych, dla młodszych, dla starszych, bierzemy udział w konkursach które właśnie powodują to, że młodzież i dzieci rzeczywiście dostają tych skrzydeł, że widzą, że mogą te swoje pewne problemy pokonać, jakby to poczucie zahamowania, niepewności, które towarzyszy wielu tak młodym artystom, znika kiedy, wtedy, kiedy zostają nagradzani. A także taka codzienna praca, zajęcia taneczne w trzech grupach wiekowych z profesjonalnymi, instruktorami. To jest też co, to coś, co um, cieszy się dużym powodzeniem. Zajęcia fotograficzne, koło Mówimy filmowe. Mówimy o dzieciach niedowidzących. Tak, tak. to jest dla dzieci niedowidzących, dlatego, że dzieci słabowidzące posługują się wzrokiem, tak? też widzą świat, cieszą się jego pięknem i e, poprzez te różnego rodzaju zajęcia one po prostu jakby pokazują, jak one widzą świat. tak? Z jednej strony pokazują nam swoje wnętrzne, i z drugiej, a z drugiej strony y, mogą się po prostu zrealizować, odstresować, cieszyć po prostu tym, co robią. Ale czy widzą Państwo taką zmianę, różnicę pomiędzy dziećmi, które przychodzą do Państwa i potem tymi dziećmi po paru latach, które właśnie uczestniczą w tych zajęciach, na przykład zajmują się fotografią? Co co by się wydawało, że no, jeżeli chodzi o dzieci prawda, słabowidzące, no to to jest akurat taka dziedzina sztuki, która no, jest najmniej jak gdyby, no wydaje mi się dla nich taka dostępna. No myślę, że fotografia cyfrowa dała naszym dzieciom możliwość, żeby się rozwijać i w tej kategorii. Kiedyś to może było mniej możliwe, ale teraz coraz bardziej. Owszem, nasze dzieci uczą się technik z panią Beatą Mrozek, która zainicjowała u nas takie zajęcia fotograficzne i przecież nasze dzieci wyjechały do Brukseli, bo zdobyły nagrody w projektach fotograficznych. Myślę, Dzień że... Gratulacje. Ja mogę powiedzieć, że właśnie ja jestem jedną z, z tych osób, e, która wygrała konkurs Magiczna Europa e, i wyjechałam na wyjazd studyjny do Brukseli. Proszę powiedzieć, czy to było jakieś zaskoczenie dla państwa, czy właściwie no, tak, taka normalna kolej rzeczy? Byliśmy że... dumni. <głosy> <głosy> byliśmy dumni. Owszem, chyba byliśmy trochę zaskoczeni, tak. prawda? Ale byliśmy dumni, że, że nasze dzieci mogą osiągać tak dużo i bo naprawdę mogą osiągać tak dużo to porozmawiajmy, y, Pani Magdalena, o Pani doświadczeniach. Y, co Pani dały te zajęcia y, poza takim poczuciem wartości? Czy, czy udało się Pani, nie wiem, pokonać jakieś własne słabości? Czy, czy zdobyć nowe umiejętności? Jak to było? No, ja zaczęłam chodzić na te zajęcia, bo w sumie y, y, doszłam do wniosku, że lubię fotografować różne przedmioty, obiekty albo jakieś przyrodnicze miejsca, no i właśnie na tych zajęciach poszerzałam swoją wiedzę na temat fotografii, no i potem właśnie uczyłam się, jak zrobić idealne zdjęcie, żeby było dobre i potem właśnie mogłam wykorzystać to, biorąc udział w konkursie. Podczas festiwalu pojawiła się też kategoria literacka i wzięły w niej udział także Y, takie najmłodsze dzieci. Y, zacytuję fragment jednej z nagrodzonych baśni. Y, pewnego razu zobaczyłam w okienku telewizora smutne dzieci, płynęły łodzią pełnej przerażonych y, ludzi. Wszyscy oni mieli ciemną skórę i wyciągali ręce w stronę ratunkowego helikoptera. Dotąd, y, dokąd tak podróżowali, gdzie chcieli dotrzeć, y, dlaczego narażali życie, by szukać lepszego miejsca na Ziemi, czy uda im się je znaleźć tu, gdzie żyją Europejczycy? Oto moja baśnia ona jest odpowiedzią. To wyróżnienie w kategorii literackiej trzeciej edycji festiwalu Okular, Baśni Dwa Światy, a autorką jest 11-letnia Emilia Kuźmiczuk z Lublina. Co stanie się z tymi wszystkimi pracami, które trafiły na festiwal? Czy trafią do szuflady? Czy też będą Państwo chcieli z nimi coś zrobić? To właśnie jest bardzo ciekawe pytanie. Prace plastyczne eksponujemy. Natomiast te prace literackie są u nas, no my tak archiwizujemy, ale właśnie to pytanie bardzo że pod uwagę taki tak, wiek. Tak, że, że, żeby zastanowić się, jak je po prostu udostępnić Tam, w szerszej to publiczności. To ja mogę tak? powiedzieć, że właśnie w tamtym roku, jak podczas drugiej edycji, te wszystkie prace zostały wydrukowane w formie gazetki mhm. i rozdane na publiczności, wszystkim osobom, którzy chcieli wziąć tą gazetkę. Chodzi mi o to, żeby te prace gdzieś tam się nie rozmyły, nie zniknęły, żeby to zostało, prawda? Udostępniliśmy też y, zwycięskie prace na fanpage'u Festiwalu Okular na Facebooku. I tam można też przeczytać te wszystkie prace literackie, rozumiem. Tak. No cóż, ja chcę tylko przypomnieć, że jest czynny nasz telefon, 22 i trójek. Rozmawiamy dziś o terapii poprzez sztukę, także o Festiwalu Okular. Być może mają Państwo pytania do gości, czy też refleksje. Prosimy dzwonić. 22 i mogą też Państwo pisać. Niezwykły małpa, polskieradio.pl. Niezwykły. Niezwykły, bez polskich znaków. Festiwal Okular, czyli Ogólnopolski Konkurs Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako, to jak słyszałam od paru osób przede wszystkim ogromna dawka takiej pozytywnej energii, czy rzeczywiście? Tak, to jest dawka olbrzymiej energii przed festiwalem. Jesteśmy wszyscy naprawdę w wielkim pogotowiu i zastanawiamy się, po co nam to było i czy po prostu następnym razem, czy udźwigniemy. I mówimy sobie, być może to będzie ostatni raz, ale już też w trakcie festiwalu i po festiwalu mówimy, tak warto było, chcemy, chcemy to robić przez kolejne lata. I ta energia daje nam siłę do tego, żeby po prostu organizować się i działać. A te momenty zwątpienia, to z jakiego powodu, że jest to zbyt duże przedsięwzięcie logistyczne? dla jest to duże w przedsięwzięcie, placówki, ale szkołę, pracujemy, uczymy, mamy swoją działalność taką statutową, dydaktyczno-wychowawczą i w to wkładamy jeszcze do tego okular. No, a proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że to jest taka norma, że to przygotowanie i udział w festiwalu to jest właśnie zasługa młodzieży? Czy, czy jednak no, tak państwa tutaj tego grona pedagogicznego nie korci, żeby to państwo mieli tam główną rolę w tym wszystkim? No, pf, nie korci, no chyba nie, skoro nie, nie, nie, nie przechwytujemy pałeczki. E, każdy ma, tak jak mówiłam, swoje role. Młodzież jest tym takim dynamitem. Oni mają takie pomysły różne e, i też organizują. A my musimy działać troszeczkę tak w drugim szeregu. Być może mniej widocznie, ale też jesteśmy potrzebni. A co powoduje, że absolwenci, chociaż idą własną drogą, podejmują studia, pracują, jednak wracają do tego ośrodka i pomagają przy organizacji festiwalu? Tutaj mhm. zwracam się w stronę pani Magdaleny. No to ja może tak powiem od siebie, bo tak ogólnikowe, to tak trudno mi powiedzieć, ale tak od siebie, no to no, mnie ciągnie to, że jakby zapoczątkowałam ten festiwal, wraz z moim kolegą i po prostu jestem ciekawa losu, jak, czy się festiwal rozwija i w ogóle jak to dalej się kręci. I, I dlatego wracam do właśnie do tego festiwalu i się nim interesuję, ale też się trochę angażuję. Na przykład właśnie prowadziłam trzecią edycję teraz, tą okulara wraz z uczniem sz liceum szkoły, tak? A tak ogólnie, jeśli chodzi o o szkołę, no to po prostu myślę, że sentyment i wszystkie te y, chwile, które spędziłam w tej szkole i to, co się w niej działo, ale też fajnie jest odwiedzić po prostu nauczycieli, wszystkich, jak wycho również wychowawczynie i porozmawiać i dowiedzieć się, co się w szkole dzieje i opowiedzieć, co się u nas dzieje, no i też odwiedzić y, kolegów, którzy jeszcze są w tej szkole i się nadal uczą. A proszę mi powiedzieć, bo na festiwale przyjechała młodzież właściwie z całej Polski. Czy to też jest tak, że powstały jakieś takie przyjaźnie, kontakty, że będą też jakieś wspólne artystyczne przedsięwzięcia? Czy myślą Państwo na przykład o tym, żeby nie wiem, na przykład z młodzieżą z Krakowa, o którą słyszeliśmy na początku audycji, zrobić wspólnie jakiś, jakiś projekt artystyczny? Czy, czy były takie pomysły? pomysłów na nowe projekty artystyczne, to nie wiem, chyba konkretnych nie, chyba, że pani Ewa Cecka ma jakiś pomysł. My w ogóle się kontaktujemy tak. z młodzieżą, tak. z całej Polski. My się odwiedzamy. Ja prowadzę z koleżanką, organizujemy corocznie wycieczki. Jeździmy do Krakowa, do Lublin. W Lublin jeszcze nie byliśmy, ale... Czyli takie spotkania tak. tej utalentowanej, te spotkania tej utalentowanej młodzieży zdarzają się także poza festiwalem, rozumiem. Znaczy, to są takie spotkania bardziej towarzyskie. Takie to Towarzyskie i takie bardziej turystyczne niż, niż artystyczne, ale wtedy się kontaktują dzieciaki się kontaktują ze sobą i nawiązują przyjaźni, później się później przyjeżdżają w tym chętniej do nas, bo znają swoich kolegów, których poznali w takich bardziej relacjach towarzyskich. A jakie są plany? Czy mają zamiar Państwo ten festiwal rozwijać jeszcze bardziej? Czy, czy pojawią się nowe kategorie, czy tylko będzie kolejna edycja z tym było? Ja już chciałabym tak, żeby festiwal żył i rozwijał się, tak? Mamy już osoby chętne do pomocy. Zgłaszają się rodzice, osoby z nowymi pomysłami, na przykład tu pomysł słuchacza, pana Mariusza, że może za zaprosić osoby z innymi jakimiś niepełnosprawnościami. To wszystko jakby jest możliwe do realizacji. I myślę, że tuż po nowym roku już zaczniemy, tak jak mówiłam, usiądziemy i będziemy się zastanawiać się, co możemy, co chcemy zrobić nowego. tak? Gdzie nas powiodą tak? Tutaj te drogi festiwalowe? A jakie plany ma fundacja? Czy tylko wspieranie festiwalu, czy też na jakieś pomysły na dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne? Fundacja co roku stara się inicjować jakieś, jakieś pomysły, czy artystyczne, czy historyczne, czy, czy inne. My zbieramy cały czas pieniądze, liczymy na naszych darczyńców, że będą hojni, ogłaszamy się również na naszych imprezach organizowanych w ośrodku. Pan Adam Baronowski, który zajmuje się projektami edukacyjnymi na pewno będzie myślał o następnym projekcie organizacyjnym, zresztą myślał nawet o takim projekcie związanym z jedzeniem z jedzeniem, które jest również artystycznym pomysłem, ponieważ To nie chodzi tu... o catering, tylko rozumiem, nie, nie, to nie o chodzi o, catering, o to chodzi jako sztukę, obrazy. <laughs> tak, tak, kulinarny obrazy. Tak, tak, no, obrazy. Bardzo ciekawy pomysł. Tak, bardzo ciekawy pomysł i myślę, że, że zrealizuje pan Adam, jest członkiem też również fundacji i bardzo działa aktywnie. I rozumiem, mm. że do tego projektu będą zaproszone dzieci i młodzież też z całej Polski. Oczywiście, tak? Tak, tak. tak. No to duże wyzwanie, bo rozumiem, że to też no, Państwo będą musieli dysponować odpowiednim sprzętem, żeby zapewnić uczestnikom możliwość tworzenia takich dzieł. Na pewno sobie poradzimy, Zaprasza, zaprosimy do naszego internatu, gdzie, mhm. gdzie będziemy mogli przez kilka dni razem e, bawić się, uczyć, e, współorganizować e, różne rzeczy. A czy osoby zainteresowane mogą się już zgłaszać, konsultować, yy, no swój udział, czy, czy to właściwie jeszcze wszystko gdzieś tam jest śpiewem przyszłości? Na pewno zapraszamy do zgłaszania się na kolejną edycję Okulara. To jest pewne, tak? Jeśli chodzi o jadalne obrazy, jeszcze chwila cierpliwości. Tegoroczna edycja festiwalu miała takie hasło przewodnie Quo Vadis, no, tytułowa, czy, no, tytułowe pytanie prawda, z powieści Henryka Sienkiewicza. Czy udało się ustalić, dokąd młodzież zmierza? Czy, czy były jakieś takie odpowiedzi, które państwa poruszyły podczas tego festiwalu? Hasło było, było nam. Długo zastanawialiśmy się nad hasłem. Chcieliśmy właśnie, żeby było takie otwarte, i kilka, właściwie większość tych wypowiedzi pokazała, jakby dokąd idą. Część, jakby taka, w moim zdaniem, w moim odczuciu, idą jakby w głąb, w głąb siebie, pokazywali jakby swój świat, ale także idą w świat z tym, co mają, z tym, co reprezentują, a po prostu część z nich tak zadaje to pytanie i nie, nie wiedzą tak naprawdę, nie, nie jest to łatwe pytanie, i trzeba też powiedzieć, że dla osób, tych naszych uczniów z dysfunkcjami wzroku, nie zawsze łatwo będzie e, odpowiedzieć na to pytanie, tak? bo ich możliwości są duże, coraz większe, ale jednak, jednak trochę też ograniczone. tak? rozumiem, że takie festiwale przyczyniają się do tego, że ta młodzież, która ma w sobie jakieś tam ukryte talenty, no. potrafi je odkryć. Tak, potrafi odkryć i potrafi czerpać z tego radość, bo to rywalizacja jest na drugim miejscu, konkurs, oczywiście to jest ważne, to jest bardzo ważne, ale to jest na drugim miejscu. Atmosfera jest taka na okularze, że właśnie chcemy być ze sobą i razem, razem grać, razem śpiewać, razem prezentować swoje, swoje dokonania, cieszyć się po prostu z tego, co, co widzimy. Gdzie te wszystkie osoby, które by chciały śledzić to, co robi fundacja, ale też co się dzieje wokół festiwalu Okular. Przypomnę, jest to y, festiwal, y, ogólnopolski konkurs uzdolnionych ludzi artystycznie różnorako, gdzie mogą szukać informacji. Jeśli chodzi o festiwal, to tak jak wcześniej wspominałam już, y, mamy... Y... Festiwalowy fanpage na Facebooku, ale też dla tych, co nie mają Facebooka, no to niektóre informacje są zamieszczane na stronie ośrodka. Również na stronie ośrodka jest zakładka Fundacja, gdzie można zaglądać i dowiadywać się o naszej działalności. To polecamy gorąco tę stronę. A gośćmi czasu niezwykłego były pani Beata Kotowska, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 8 dla dzieci słabowidzących imienia dr Zofii Galewskiej w Warszawie, Ewa Cecka, przedstawicielka Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym działającej przy ośrodku i Magdalena Gędek, absolwentka, współorganizatorka festiwalu Okular. Za uwagę dziękuję też Elżbieta Malin Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. It was safe outside. If a god touch is gonna make it to the night, she's gonna make it to the night. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% tani. Na przykład pralka Bosch i DOS. Pojemność 8 kg. Automatyczne dozowanie detergentu. Klasa A. Teraz o 248 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Sylwester z dwójką po raz pierwszy z Zakopanego wśród wielu wyjątkowych gwiazd: Górniak, Margaret, Szpak, Rodowicz, Pektus, Dr. Alban, Luna i Zakopower. Największe polskie i zagraniczne hity. Sylwester z dwójką już w sobotę od 20:00 w telewizyjnej dwójce. Oh, Powitaj nowy rok ze smakiem.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kanterajt, witam Państwa. Czwartek, 29 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mrus. A w tym serwisie Trójki o pomyśle ludowców na zakończenie kryzysu sejmowego. O szansach na zakończenie krwawej wojny w Syrii. A także o policjantach na narciarskich stokach. Na początek pomysł rozwiązania kryzysu sejmowego własną propozycję przedstawia Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest propozycja, która umożliwia zakończenie kryzysu parlamentarnego. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje, aby kolejne posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 11 stycznia od przyjęcia uchwały o powtórnym głosowaniu ustawy budżetowej na 2017 rok. Opozycja zarzucała PiS-owi, że przyjęcie tej ustawy w sali kolumnowej odbyło się niezgodnie z przepisami. Po powtórnym głosowaniu, jak mówi lider Ludowców, posłowie PO i Nowoczesnej zakończyli bez swój protest, protest i okupację sali plenarnej prowadzoną od dwóch tygodni. PiS moim zdaniem powinien być zadowolony z tego, że uznajemy zakończenie tamtego posiedzenia. Opozycja może mieć satysfakcję, że jest powtórzone głosowanie nad budżetem i poprawki są głosowane pojedynczo. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z pisu wyklucza możliwość powtórnego głosowania. Nie ma żadnej możliwości prawnej, aby dokonywać reasumpcji czy powtarzać głosowania nad ustawą budżetową. Tego nie przewiduje ani regulamin Sejmu, ani żadne inne przepisy, więc ta sprawa jest definitywnie zamknięta. Ludowcy proponują też przywrócenie obowiązujących przed kryzysem parlamentarnym zasad poruszania się dziennikarzy po terenie parlamentu, w tym przywrócenie przepustek jednorazowych, także poza dniami posiedzeń Sejmu i Senatu. My zbieramy kolejne polityczne komentarze w tej sprawie, a tymczasem Platforma składa kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie głosowań z 16 grudnia w sali kolumnowej. Cezary Tomczek z Platformy tłumaczy, że chodzi o podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez sekretarzy posiedzenia, którzy tego dnia liczyli głosy, a także o podejrzenie, że podczas głosowania nie było kworum. Może być tak, że nie ma w Polsce ustawy budżetowej, że wszystkie głosowania były forsowane na sali kolumnowej wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, były przeprowadzone wbrew prawu, tak przekonywał poseł Platformy. Adam Z. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman zostaje w areszcie. Argumenty jego obrony nie przekonały poznańskiego sądu. 25-latek jest za kratkami od 10 miesięcy. Sędzia Elżbieta Fiałkowska tłumaczy dlaczego zdaniem sądu mężczyzna powinien pozostać w areszcie. Jest duży stopień prawdopodobieństwa, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu. Dalej wskazał na wysoką grożącą karę. Grozi mu co najmniej 8 lat więzienia, a proces w sprawie śmierci Wytylman rusza w najbliższy wtorek. Według prokuratury jesienią ubiegłego roku Adam Z. po kłótni i szarpaninie z Ewą Tylman wrzucił nieprzytomną kobietę do warty w Poznaniu. Jej ciało znaleziono w rzece dopiero po ponad pół roku od zaginięcia 25-latek nie przyznaje się do winy. W serwisie trójki teraz pytanie, czy zawieszenie broni w Syrii zakończy trwającą od pięciu lat krwawą wojnę? O tym, że porozumienie ma wejście w życie o północy poinformował prezydent Rosji Władimir Putin oraz przedstawiciele Turcji i syryjskiej armii, ale nie wszystkie frakcje porozumienie podpisały Wojciech Cygielski. Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że rozejm podpisały syryjska armia walcząca po stronie prezydenta Asada oraz umiarkowane siły rebeliantów. Porozumienia są oczywiście bardzo delikatne i wymagają szczególnego zaangażowania. Niemniej to rezultat wspólnej pracy naszych Ministerstw Obrony i Spraw Zagranicznych i naszych partnerów w regionie. Teraz Rosja chce zorganizować rozmowy pokojowe między zwaśnionymi stronami w Kazachstanie. Prezydenci Rosji i Turcji mieli o tym rozmawiać dzisiaj przez telefon. Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Çavuşoğlu poinformował informował z kolei, że Ankara i Moskwa będą czuwać, aby porozumienie pokojowe było przestrzegane. Rosja i Turcja są gwarantami porozumienia, nad którym pracowaliśmy w Ankarze. Wiadomo, że ze strony opozycji rozejm podpisały frakcję umiarkowanej opozycji, która w ciągu ostatnich tygodni odniosła poważne klęski w walkach. Jak poinformowała syryjska armia, w porozumienie nie włączono jednak ani fanatyków z tzw. państwa islamskiego, ani islamistów związanych z Al-Kaidą. To oznacza, że na zajętych przez nich terenach nadal się będą walki. Moskwa poinformowała bowiem, że jej siły wciąż będą walczyć z ugrupowaniami terrorystycznymi. Nie wiadomo też, co stanie się z Kurdami, którzy walczą w Syrii po stronie opozycji, a na północy kraju chcą utworzyć swoją własną autonomię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie trójki policjanci na narciarskich stokach. Nie są na uklopie, a w pracy, Jak tłumaczą w trosce o bezpieczeństwo. Policyjne patrole pojawiły się na stokach w Krynicy Zdroju oraz w Wierchomli na Sądeczczyźnie. Policjanci na stokach mają za zadanie przeciwdziałać kradzieżom rzeczy należących do narciarzy, w szczególności kradzieży sprzętu narciarskiego, jak również przeciwdziałanie występowaniu przestępstw. Funkcjonariusze mają też przy sobie alkomaty, dodaje Iwona grzabek dulak z Sądeckiej Policji. Policjanci kontrolują też osoby, które jeżdżą na stokach w stanie nietrzeźwości, ponieważ te osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych osób tam przebywających i za takie wykroczenie przewidziana jest kara grzywny. Policjanci planują takie patrole do Sylwestra, na stoki powrócą w czasie ferii zimowych. To był serwis trójki. Dzień. W nocy na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Poza tym bez opadów temperatura od minus 6 stopni na południu do minus 2 w centrum i na północy i do plus 2 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe do umiarkowanego. Na południowym wschodzie miejscami wzrost do dużego. Temperatura od zera na wschodzie do 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy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 Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po szesnastej. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt! Wielkie wietrzenie magazynów! Na przykład kupując iPhone'a 5S 16 GB z czterocalowym wyświetlaczem Retina. Zapłacisz jedynie 1299 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt.pl Eurosport prezentuje cały turniej czterech skoczni, wszystkie konkursy i kwalifikacje tylko u nas. Kwalifikacje w Obersdorfie, tylko w Eurosporcie 1, dziś o 16.30. Zapraszamy, Igor Błachut. I ja, Kamil Stoch. No to rozumiem!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 Nic co dobre nie trwa wiecznie. Przed sprzedaż wakacji 2017 w Rainbow kończy się już jutro. Wybieraj z najbogatszej oferty i korzystaj z 40% rabatu dla wszystkich, 60% rabatu dla drugiej osoby i aż 80% rabatu dla dzieci. Śpiesz się. Przed sprzedaż kończy się jutro. W ten dzień będziecie się po prostu dobrze bawić. W ten dzień będzie naprawdę wystrzałowo. Bo Sylwestra uświetnią efektowne pokazy fajerwerków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 Wojtek Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład laptop Asus GL z procesorem Intel Core i 7 i grafiką 4GB teraz o 404 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. 8 minut po 16.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 Dla Marka Falenty wszystkie informacje były przydatne. Oskarżony Falenta został skazany na 2,5 roku więzienia bez zawieszenia, o wyrokach za chwilę. Czy miasta mogą zakazywać wjazdu cyrkom ze zwierzętami? Zależało nam na tym, żeby wydarzenia, właśnie, które wykorzystują zwierzęta do animacji widzów, nie miały miejsca na terenach miejskich. Tu dochodzi do dyskryminacji przedsiębiorców cyrkowych. Po drugie, także ograniczają swobodę działalności gospodarczej i swobodę wyrazu kulturalnego sztuki. No i mamy kolejną odsłonę w tym sporze. Sąd stanął po stronie cyrku. Szczegóły za kwadrans. W popołudniowej audycji zapytamy także o rządowy pomysł na alimenciarzy migających się od swoich obowiązków. Problem jest ogromny. Rodzina pomaga w ukrywaniu dochodów. Często człowiek przepisuje wszystko, co posiada na swoją mamę, tatę, dalszą jeszcze rodzinę. I wszyscy na to się godzą tylko po to, aby on nie płacił alimentów. Więc tutaj musimy zwalczać zdecydowanie to przyzwolenie społeczne. Jest pomysł, by niepłacących i kombinatorów wskazywać na ograniczenie wolności z wykorzystaniem elektronicznych bransoletek. Szczegóły za pół godziny. Dziś rozpoczyna się turniej czterech skoczni. Za głębokiej komuny turniej czterech skoczni to była jedna z niewielu imprez sportowych o zasięgu światowym, którą telewizja polska wtedy pokazywała. Wtedy za polskie skoki odpowiadali tacy zawodnicy jak Bobak czy Fijas i radzili sobie całkiem przyzwoicie. No a potem były fantastyczne turnieje w wykonaniu Adama Małysza. Dziś kwalifikacje pierwszego konkursu. Nadzieje mamy wielkie i o tym jeszcze przed 17. W popołudniowej audycji opowiemy także o szczęśliwej finalizacji transakcji stulecia. Z ogromnym wzruszeniem mogę oświadczyć, że od tej chwili wszyscy jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy właścicielami kolekcji książąt czartoryskich. Dziękuję bardzo. Krótko i na temat. Szczegóły za godzinę. Lecąc z łabędziami to już dzisiejszy reportaż. Bohaterką jest Australijka, która postanowiła polecieć na motoparalotni szlakiem jakim migrują łabędzie czarnodziobe. Robię to po to, aby pomóc naukowcom we wszystkich krajach, przez które przebiega trasa mojej wędrówki. Chcę pomóc wyjaśnić, co się dzieje z łabędziami czarnodziowymi. Sasza Dencz, podobnie jak one, swoją podróż rozpoczęła z północnych krańców syberyjskiej tundry. Lecąc z łabędziami, reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19.00. 12 minut po 16.00 zaczyna piosenką dnia Julia Holter. So, so, lili, so tenderly when my, my, my dreams left see me fake, You're your of, the, of dream, the dream Of the dream unbinding binding my hands With my head, head While enclosed In your violet, violet. grave. U nas była prześpiszna no, pogoda. Słońce świeciło bezwiecznie, minus trzy stopnie. No, brakowało tylko jednego, tej 15-centymetrowej warstwy białego puchu skrzypiącego pod podeszwami butów. Na 28 stycznia mam zaplanowany kulik. No i tak, sądząc po dzisiejszej pogodzie, to babka na dwoje wróżyła. No, przynajmniej niektóre elementy Kuligub będzie mógł pan niezależnie od pogody zorganizować. Myślę tutaj o ognisku konkretnie. A jeśli chodzi o pogody, to po nowym roku spodziewane jest ochłodzenie z mrozem. Nie wiem jak z opadami, ale jeziora pewnie zaczną zamarzać po nowym roku. A jeżeli chodzi o śnieg, to tego nie brakuje w górach. W Tatrach, w Beskidach, w Bieszczadach także piękny zachód słońca przy pełnym słońcu dziś mieliśmy w górach. No ale zima to na razie tylko tam. 16 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Ta sprawa dwa lata temu wstrząsnęła sceną polityczną. Dziś ogłoszono pierwszy wyrok w procesie tzw. afery podsłuchowej. Marek Walenta został skazany na 2,5 roku więzienia. Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywne sąd skazał Krzysztofa Rybkę i kelnera Konrada Lasotę. Sąd odstąpił od ukarania drugiego z kelnerów, Łukasza N., bo od początku współpracował on ze śledczymi. Ma za to wpłacić 50 tysięcy złotych na cele społeczne. Szczegóły sprawy w relacji Kseni Maćczak. W sądzie nie było dziś żadnego z oskarżonych. Kiedy sąd ogłaszał wyroki skazujące, adwokaci robili notatki i analizowali ustne uzasadnienie. Sędzia Paweł Dusza to podkreślał, że Marek Falenta był pomysłodawcą przestępczego procederu. Nagrywanie, jak ocenił sąd, było sposobem dla Falenty na prowadzenie biznesu, ale sposobem bardzo nagannym, stąd najsurowsza kara. W ocenie sądu jedyną karą pozwalającą na właściwe napiętnowanie takiego procederu i wskazanie innym potencjalnym sprawcom takich przestępstw na nieopłacalność tego typu zachowań jest kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia i wykonania. Ofiarą takich przestępstw może bowiem paść każdy obywatel. Każdy z nas pojawia się w miejscach publicznych i każdemu z nas powinno zależeć na tym, by bez naszej zgody nikt nie nagrywał prywatnych rozmów. Afera podsłuchowa w rządzie Donalda Tuska ujawniła rozmowy, w których szef MSW mówił o istnieniu państwa tylko teoretycznie. Minister Spraw Zagranicznych o usługiwaniu Amerykanom, a prezes Narodowego Banku Polskiego rozmawiał o zmianie ministra finansów. Bezpośrednio po ujawnieniu afery podsłuchowej w rządzie Donalda Tuska nie doszło do dym Rządu, ale premier stwierdził, że rząd musi wyjaśnić, kto odpowiada za nielegalne podsłuchy. Zdaniem pełnomocników pokrzywdzonych, ten proces tego nie wyjaśnił, a skazani są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Niemniej, jak tłumaczył sędzia, gdyby nie zeznania jednego z kelnerów, Łukasza N., wymiar sprawiedliwości o wielu kwestiach do dziś by się nie dowiedział. Początkowo miały być tylko nagrania spotkań o biznesowym charakterze, ale kiedy oskarżony Falenta zauważył, że w restauracji Sowa i przyjaciele spotykał się również świat polityki, zaś w restauracji Amber Room przebywają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 dla Marka Falenty wszystkie informacje były przydatne. Stąd w przypadku Łukasza N. sąd odstąpił od wymierzenia kary. Na karę w zawieszeniu skazał drugiego z kelnerów, a także współpracownika Falenty Krzysztofa Rybkę. I choć sam Falenta zapewniał wielokrotnie, że jest niewinny, bo służby o podsłuchach wiedziały. Moją rolą jest jedynie to, że od kilkunastu lat pomagałem polskim służbom specjalnym w wykryciu wszelkich nieprawidłowości. Sąd wyraźnie dziś zastrzegł, że służby w wersji wydarzeń Falenty nie potwierdzają. W ocenie sądu zebrany materiał dowodowy świadczy o tym, że że Marek Falenta swoje kontakty ze służbami specjalnymi traktował czysto instrumentalnie. Spotykał się z funkcjonariuszami, przekazywał pewne informacje, licząc na pomoc służb w razie ewentualnych kłopotów. Adwokat Marka Falenty, mecenas Marek Małecki, pytany czy jego klient kłamał, dziś powiedział tyle. Sąd tych dowodów nie przeprowadził, a jeśli w części je przeprowadził, oficerowie zasłonili się tajemnicą, która jakby wykluczyła możliwość udzielenia odpowiedzi. Ich szefowie nie wyrazili zgody na uchylenie tej tajemnicy, co powoduje, że jesteśmy w tej sprawie w Wyjścia. Dlatego wiadomo już, że będzie apelacja obrońców w tej sprawie, choć jej kierunek zostanie wyznaczony po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Na nie czeka też prokuratura, która z wyroku, choć jest zadowolona, nie wyklucza apelacji, poinformował prokurator Adam Borkowski. Po doręczeniu do prokuratury w terminie 14 dni podejmiemy decyzję co do oceny wyroku, co do ewentualnej dalszej apelacji. Nielegalne podsłuchy trwały ponad rok. W tym czasie nagrano ponad 80 spotkań, w sumie 700 godzin rozmów, m.in. czołowych polityków. Platformy, ale tylko 20 z ponad 100 podsłuchiwanych zdecydowało się być pokrzywdzonymi w śledztwie. Według sędziego intencją procederu nagrywania nie było ujawnianie nieprawidłowości po stronie władzy. Dla Falenty, jak ocenił sąd, nagrywanie było sposobem prowadzenia biznesu w celu postawienia się w lepszej sytuacji biznesowej. 2,5 roku więzienia bez zawieszenia. Trójka, dwadzieścia trzy minuty po szesnastej. Teraz coś dla tych, którzy są zainteresowani alimentami. Zapraszamy do trójki. No, skala problemu jest duża. Rząd bierze się za tych, którzy nie płacą alimentów. Przyjął dziś projekt zmian w kodeksie karnym, które mają umożliwić łatwiejsze egzekw egzekwowanie długów, a za niepłacenie sąd będzie mógł ukazać dłużnika na karę do roku pozbawienia wolności. W studiu Anna Rokicińska, dzień dobry. Dzień dobry. Jak wielu osób to dotyczy? Skala jest ogromna. W krajowym rejestrze długów jest około 312 tysięcy rodziców, którzy nie łożą na swoje dzieci, choć mają taki prawny obowiązek. Wyrażenie, nie robią też kwoty niewyegzekwowanych alimentów, mówi dr Ewa Dawidziuk, dyrektor zespołu do spraw wykonywania kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 10 miliardów zadłużenia alimentacyjnego, półtora miliarda złotych wypłacanego z funduszu alimentacyjnego, a więc w sytuacji, kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie uiszcza tych świadczeń alimentacyjnych i państwo wspiera rodzinę, ale to chodzi o te rodziny najbiedniejsze, kiedy dochód na osobę nie przekracza 725 złotych na osobę, więc problem jest ogromny i należy sobie uświadomić, że niepłacenie alimentów to przemoczenie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 kiedy dług przekroczy okres trzech świadczeń alimentacyjnych, trzech okresów, to wtedy jest popełnione przestępstwo i instytucje, które wiedzą o takim zadłużeniu, na przykład komornik, środek pomocy społecznej, czy bezpośrednio rodzic, który jest uprawniony do pobierania na dzieci alimenty od drugiego rodzica, może poinformować prokurator, a nawet powinien. Wtedy prokurator wezwie dłużnika, przedstawi mu informację o odpowiedzialności karny za to zdarzenie i dłużnik alimentacyjny będzie miał 30 dni na to, by uniknąć odpowiedzialności poprzez spłatę zadłużenia. No, jeśli spłata nie zostanie dokonana, wtedy poniesie odpowiedzialność karną. Czyli sąd będzie mógł skazać taką osobę na maksymalnie rok pozbawienia wolności. Dłużnik jednak nie pójdzie do więzienia, a będzie wobec niego stosowany dozór elektroniczny. To krok w dobrą stronę, ocenia Iwona Janeczek ze Stowarzyszenia dla naszych dzieci. Bardzo słuszne rozwiązanie. Czy takim dozorze elektronicznym, przy istnieniu w Polsce dużej, szarej strefy jest możliwość udowodnienia Takiemu tekstowi, że on pracuje na czarno i wtedy można go zmusić do rejestracji i wtedy będzie już pracował, odprowadzał podatki i wtedy komornik będzie mógł mu zająć pensję. Ale to rozwiązanie nie załatwia całkowicie kwestii ściągalności alimentów. Iwona Janeczek przypomina, że tylko część dzieci korzysta z funduszu alimentacyjnego. Szacuje się, że około miliona dzieci jest pozbawionych nie tylko świadczeń od rodziców, ale także opieki ze strony państwa. Fundusz Alimentacyjny w Polsce jest fikcją, a jeszcze teraz po podniesieniu najniższej krajowej od stycznia będzie jeszcze większą fikcją. W funduszu alimentacyjnym istnieje próg dochodowy 725 zł dochodu na osobę miesięcznie, który wypacza zasadność funduszu alimentacyjnego, bo fundusz alimentacyjny jest pomyślany jako forma kredytowania dłużnika alimentacyjnego i nie jest zasadne istnienie tego progu. Teraz po podniesieniu najniższej krajowej w 2017 roku matka z jednym dzieckiem, zarabiając najniższą krajową, będzie ten dochód przekraczała o 4,74 zł. Te dzieci, jeśli ich rodzice nie płacą alimentów, nie będą mogły skorzystać z funduszu. Ale jest jeszcze jeden problem, trudniejszy do wykorzenienia, bo mentalny. W Polsce jest wysokie przyzwolenie społeczne na unikanie płacenia alimentów. Rodzina pomaga w ukrywaniu dochodów. Często człowiek przepisuje wszystko, co posiada na swoją mamę, tatę, dalszą jeszcze rodzinę i wszyscy na to się godzą tylko po to, aby on nie płacił alimentów, więc tutaj musimy zwalczać zdecydowanie to przyzwolenie społeczne. Warto przy każdej okazji podkreślać, że niepłacenie alimentów jest bezprawiem, na które nikt nie powinien się godzić, bo na fundusz alimentacyjny składa się każdy podatnik. A płaci się alimenty na dzieci, a nie na byłą partnerkę czy na byłego partner partnera. Anna Cińska zbierała ta informacje. Ciekawe rzecz z tego wynika, że ta kara ograniczenia wolności z użyciem bransoletek elektronicznych to raz będzie ograniczenie wolności, ale to także będzie monitoring delikwenta. tak. Dokładnie czy, tak. czy ma o pracę, chodzi. czy gdzie pracuje. Czy chodzi do rodziny zbyt często na przykład, bo pracuje u rodziny? To prawda, ale skoro skala jest tak duża, to być może trzeba będzie powołać osobną komórkę do monitorowania, do, do analizowania tych danych, bo skoro jest 300, 312 tysięcy takich, którzy nie płacą alimenty, być może oni się bardzo szybko zreflektują, że trzeba zapłacić. A, że skoro jest kara i że skoro jest system, który jest skuteczny, to... Miejmy nadzieję. Będziemy no. się przeglądać, na pewno będziemy sprawdzać, czy to działa. Anna Rokicińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. The psycho To stink. Jeśli chodzi o alimenty i sposoby na tych, którzy alimenty nie, płac, nie, alimentów nie płacą, być może mają Państwo jakieś wnioski racjonalizatorskie i pomysły na rozwiązanie albo ulepszenie systemu. 22.73 albo ZD3 małpa, Minęła. 16.30 w trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, grafiki Rembrandta czy rękopisy roczników Jana Długosza. Wszystko to już jest w rękach państwa. Ministerstwo Kultury podpisało z księciem Adamem Karolem Czartoryskim umowę w sprawie zakupu tej bezcennej kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich. Koszt zakupu to 100 milionów euro mówi Zofia Gołubiew, wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i była prezes Fundacji Książąt Czartoryskich. Przeważnie padają takie pytania, że to przecież jest o wiele większej wartości cała ta kolekcja. No, to odpowiedź jest bardzo prosta, że to jest wyłącznie cena wynegocjowana, nie mająca nic, ale to nic wspólnego z, z rzeczywistą wartością tego zbioru, który jest bezcenny. Zbiory liczą około 86 tysięcy obiektów muzealnych i około 250 tysięcy bibliotecznych. Trwają, trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie. Będzie apelacja, mówi obrońca biznesmena Marka Falenty, którego sąd skazał na 2,5 roku więzienia za nielegalne nagrywanie m.in. polityków w warszawskich restauracjach. Falenta był pomysłodawcą przestępczego procederu. Nagrywanie, jak ocenił sąd, było dla niego sposobem na prowadzenie biznesu. Kelner Konrad Lasota i asystent Falenty Krzysztof Rybka zostali skazani na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Afera taśmowa została ujawniona przez tygodnik wprost. Pożar symulatora lotów, repliki kabiny samolotu pasażerskiego w jednym z budynków koło portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem. Konieczna była ewakuacja około 200 osób. Jedną odwieziono, odwieziono do szpitala z objawami zatrucia dymem. Gaszenie symulatora w budynku należącym do linii lotniczych Condor zajęło 45 minut. Agencja DPA pisze, powołując się na policję, że przyczyną pożaru była prawdopodobnie usterka techniczna. Straty szacuje się na 3,5 miliona euro. Pełny serwis Trójki o 17. W nocy na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do minus 6 stopni miejscami na południu, do minus 2 w centrum i na północy i do plus 2 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami wzrastające do dużego. Temperatura w ciągu dnia od zera na wschodzie do 4 stopni lokalnie na zachodzie i nad morzem.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 .pl. Być może, chyba w przyszłym roku. Prawdopodobnie pewne samochody, możliwe, że będzie można kupić. Niektórzy słyszeli, że taniej. bodajże. Tak. Lepiej mieć gwarancję niskiej ceny, niż czekać na to, co się dopiero okaże. Samochody osobowe Mercedes-Benz z 2016 roku można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Przekonaj się, ile na pewno będzie kosztował Twój nowy Mercedes. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej. Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Luczosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19.00. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. No to rozumiem.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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo ładnie mówicie o alimenciarzach, o bransoletkach i tak dalej. Dlaczego nie było wspomniane o tym, że ponad dwa tysiące kobiet jest zamkniętych w zakładach karnych za uchylanie się od alimentu tego państwo nie mówić. Ale mówiąc o alimenciarzach, mówiliśmy o niepłacących alimentów bez, bez rozróżnienia płci, zarówno o mężczyznach, jak i o kobietach. Częściej mężczyźni nie płacą, częściej mężczyźni się uchylają, ale są także kobiety. No choćby to ostatnie zdanie w materiale Anny Rokicińskiej, że, że alimentów nie płaci się na dzieci, że alimenty płaci się na dzieci, a nie na byłe partnerki, czy byłych partnerów. To, to albo, albo kobieta, albo mężczyzna może nie płacić. Tak więc nie wnikaliśmy aż tak w szczegóły, nie rozróżnialiśmy płci. 20 2 i 7 trójek albo ZD3 małpa polski radio.pl albo SMS-em 71335 w każdej sprawie. Tu trójka, audycja popołudniowa to brotka. The Hill. To Brodka, nasza redakcyjna koleżanka. Ma audycję w Trójce w Piątki po 22. Polecam gorąco. Za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Po raz kolejny sąd przychylił się do praw cyrkowców. Chodzi o coraz częściej pojawiające się rozporządzenia prezydentów miast lub rad miejskich o niewynajmowaniu terenów miejskich dla cyrkowców i ich występów z udziałem zwierząt. Po Warszawie, Bydgoszczy, Sandomierzu i Częstochowie tym razem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił zarządzenie prezydenta Katowic, w którym ten zakazał udostępniania terenów na organizację objazdowych przedstawień cyrkowych. O swoje prawa walczą sami i cyrkowcy, których reprezentuje między innymi Renata Wojtyuk, Janusz. Toczy się wiele postępowań dotyczących zarządzeń, prezydentów czy burmistrzów miast, którzy uznali się właściwymi do tego, żeby. Regulować kwestie, czy można prowadzić przedstawienia cyrkowe z udziałem zwierząt, czy nie. Te wyroki nie rozsądzają kwestii, czy w cyrkach powinny być zwierzęta i jakie. Te wyroki dotyczą tylko i wyłącznie zagadnienia, czy organy samorządu terytorialnego mają uprawnienie do zakazywania pewnej działalności gospodarczej, obojętnie jaka by ona była. Zależało nam na tym, żeby tego rodzaju wydarzenia nie miały miejsca na terenach miejskich. Bartosz Milczarczyk Rzecznik prasowy miasta stołecznego Warszawy, w którym sąd administracyjny uchylił decyzję pani prezydent. Zależało nam na tym, aby pokazywać, czy wprowadzać pewne standardy, które też uwrażliwią mieszkańców. Sprawią, że mieszkańcy, którzy będą wybierali taki rodzaj rozrywki, będą mieli taką refleksję, że być może relacja człowiek-zwierzę, dzikie zwierzę bardzo często, no nie polega na tym, żeby to zwierzę robiło sztuczki cyrkowe, tylko ta relacja powinna być zupełnie inna cyrki tracą na tym, że nie mogą organizować przedstawień na terenach miejskich, wiadomo, że mogą jak najbardziej w miastach organizować swoje przedstawienia, tylko na terenach prywatnych. Po pierwsze, mieszkańcy danej gminy dowiadują się, że cyrk ze zwierzętami jest zakazany. Takie idzie pierwsze przesłanie, takie są publikacje w gazetach. Jak cyrk wjeżdża pomimo to i wynajmuje grunt prywatny, to i tak wiele osób nie przychodzi, bo wychodzi z założenia, że skoro ten cyrk przyjechał, a cyrki ze zwierzętami są zakazane, to ten cyrk nie ma zwierząt, więc dla niego jest nieinteresujący. I następuje spadek zainteresowania takim cyrkiem, ale drugi aspekt tego to są grunty prywatne i niektórzy właściciele, na przykład prezesi spółdzielni mieszkaniowych obawiają się jakichś niesnasek, dyskomfortu w kontaktach z organami miasta, więc nie wynajmują, obawiają się wynajmu tych nieruchomości i tego nie robią. Czy to jest tak, że miasta idą w jedną stronę, prawo w drugą? Tak naprawdę, definitywnie to będziemy mogli mówić o tym, kiedy wyroki się uprawomocnią. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt. Z tego co wiem, większość miast się odwołuje, między innymi Warszawa. Poczekałem tutaj na rozstrzygnięcia w wyższej Instancji, ponieważ jest regułą, że im ta instancja jest wyższa, tym jest wyższe zrozumienie dla ochrony praw zwierząt tym te wyroki są lepsze. Wiemy też, że nie wszystkie sądy administracyjne przychylają się właśnie do optyki cyrkowców, bo na przykład Sąd Administracyjny Wojewódzki w Łodzi nie uchylił decyzji Rady Miasta dotyczącej zakazu wynajmowania terenów publicznych cyrkom ze zwierzętami. Cyrki mogą aktualnie występować na terenach miejskich czy nie? Jako, że to zarządzenie zostało niejako uchylone, czyli ono nie, nie obowiązuje, tak możemy w bardzo dużym ogólnieniu powiedzieć, także no, jest to w teorii możliwe. W praktyce wszystko zależy od negocjacji pomiędzy taką jednostką miejską czy miastem, a cyrkiem, który chciałby wynająć taką powierzchnię. Natomiast liczymy na to, że NSA uzna, że jednak to zarządzenie ma swoją moc prawną i dzięki temu będziemy mogli dalej pokazywać i zachęcać innych do tego, innych właścicieli nieruchomości, aby cyrki, które wykorzystują zwierzęta, no, nie miały możliwości pokazywania takich atrakcji. Według informacji fundacji zajmujących się prawami zwierząt, już około 30 polskich miast zdecydowało się na prowadzenie nieprzychylnej polityki w stosunku do cyrków, w których występują zwierzęta. A o komentarze do decyzji sądu administracyjnego w Gliwicach prosiła Paulina Kozion. Tu trójka, audycja popołudniowa za 15 minut, godzina 17. To grupa w a Już za chwilę w trójce o turnieju czterech skoczni. Chyba pierwszy krok Wolno poruszam się do przodu Idę prosto skręcam w bok Dokąd ta wędrówka Posmutniał król i zadał wróg Przeciwnik straszy, pierwszym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz Świata, mijam miasta, krwawy tron Mijam haremy, mijam dżungle Cesarzy i ich zgon Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg Więc dokąd dokąd ta wędrówka, podsmutniał król i zadał wróg uh -huh! Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Dokąd ta wędrówka, Posmutniał król i zadał wróg Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie Dwa listy alimentacyjne zwracające uwagę na ten sam problem. Trzeba napiętnować niepłacenie alimentów. Jestem za, choć sam je płacę z różną regularnością, bo też wam problemy, pisze pan Paweł, ale jakoś nikt nie napiętnuje i jest przyzwolenie społeczne na wyłudzanie pieniędzy ze strony matek. I drugi list od pana Jarosława w sprawie alimentów. A co z wymuszaniem alimentów? Na przykład dorosłe dzieci studiujące na papierze ktoś w ogóle badał ten proceder, napisał yy, słuchacz 22 i albo zd trzymał radio.pl. Zapraszamy do trójki. Do alimentów zapewne jeszcze wrócimy dziś w audycji popołudniowej, ale teraz zabieramy się za turniej czterech skoczni, bo już po raz 65, najlepsi skoczkowie narciarscy stają do rywali rywalizacji w tym prestiżowym turnieju. Dziś w Oberstdorfie rozpoczyna się pierwszy z czterech konkursów w turnieju Czterech Skoczni. Wśród startujących zobaczymy siedmiu Polaków, dwóch naszych zawodników, Kamil Stoch i Maciej Kot, są pewni występu w pierwszej sali skoków. Maciej Kot przyznaje, że turniej czterech skoczni to dla niego wyjątkowa impreza. Kiedy na swój pierwszy turniej było to dla mnie coś niesamowitego. Oglądałem zawsze w telewizji, zawsze byłem ciekawy tego systemu KO, tych skoczni, masę ludzi, którzy przychodzą oglądać zawody, średnio około 20 tysięcy na każde zawody. Także to robiło wrażenie i szczerze mówiąc to się nie zmieniło z biegiem czasu. Na czym polega wyjątkowość tego turnieju? Ja mam taką swoją teorię dotyczącą tego, czemu w Polsce akurat to się cieszy taką popularnością. Igor Błachut, komentator skoków narciarskich. W latach słusznie minionych, czyli za głębokiej komuny, w turniej czterech skoczni to była jedna z niewielu imprez sportowych o zasięgu światowym, którą telewizja polska wtedy pokazywała. Wtedy za polskie skoki odpowiadali tacy zawodnicy jak Bobak czy Fias i radzili sobie całkiem przyzwoicie. No a potem były długie lata posuchy no i fantastyczne turnie w wykonaniu Adama Małysza. I teraz Adam Małyś, proszę Państwa, za chwilę wszystko będzie jasne. Już nie będę może nic mówił. Popatrz kapitalnym stylu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. 16. Już niestety lat temu Adam wygrał go w sposób znakomity. Do teraz jego przewaga nad drugim zawodnikiem wynosząca ponad 100 punktów to jest rekord niepoprawiony przez nikogo. Ani przez Svana Hanawalda, który 15 lat temu wygrał 4 konkursy jako jedyny dotychczas, ani przez Petera Prełca, który rok temu też fantastycznie skakał. Ten jeden polski rekord pozostaje. Turniej czterech skoczni to jest taki turniej, w którym ciężko jest wygrać. Adam małyż Może też dlatego, że te konkursy tam są rozgrywane w krótkim odstępie czasu i to są cztery konkursy, ale do tego dodam jeszcze kwalifikacje, które też odgrywają jakby rolę, bo jednak później jest ta rotacja i jest system KO, w którym startuje się parami, więc nie jest to na pewno proste. Wygrywają oczywiście najlepsi, zawsze Austriacy i Niemcy troszkę mają tam fora, chyba dlatego, że są u siebie, ale też często jakieś niespodzianki są. Ten system daje też zawodnikom i trenerom dodatkową możliwość stosowania jakiejś szczególnej taktyki? Bardziej przeszkadza, można powiedzieć. Lepszym teoretycznie rzecz biorąc nic nie przeszkadza, prawda? Jak są dobrze, to sobie poradzą w każdych warunkach. Bywało, że ci, którzy czuli się bardzo pewnie, ci najlepsi zawodnicy, odpuszczali w ogóle kwalifikacje, mając niejako z urzędu zapewniony awans do pierwszej serii konkursowej, niejako skazywali się na to, żeby skakać z tymi, którzy najlepiej wypadali w kwalifikacjach. No i to rodziło dwie konsekwencje. Po pierwsze rodzaj wywarcia presji, którzy czasami nieco nieoczekiwani w tych kwalifikacjach świetnie wypadali, a po drugie możliwość niejako zagwarantowaną skakania na samym końcu pierwszej serii konkursowej, czyli w podobnych warunkach jak ci, którzy w kwalifikacjach wypadli najlepiej. Turniej jest ciężką imprezą. Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. To są cztery konkursy, to jest rywalizacja parami, czyli troszkę inny charakter też odporności psychicznej trzeba mieć. Też się skacze w różnych warunkach, przejeżdża się na nowe miejsca, to trzeba też sporo takiego wewnętrznego spokoju i opanowania i pewnej dojrzałości osobowościowej, żeby taki turniej wygrać, no chociaż był też taki przykład Austriak Diethardt, który w zasadzie ani przedtem, ani potem nic nie znaczył. Turniej 4 Skoczni wygrał. Tak jak to w sporcie. Nigdy nic do końca nie wiadomo. Apetyty wśród polskich kibiców rozbudzone. My możemy się spodziewać dobrych wyników naszych skoczków. Na oficjalnej stronie turnieju 4 Skoczni jest taka zakładka z napisem STARS. I tam jest 16 gwiazd typowanych do tego, żeby coś wywalczyć. Ale jest z dwóch Polaków, czyli Maciej Kody i Kamil Stoch jako potencjalne gwiazdy. Mamy wśród faworytów Kamila Stocha, to już nie ma co ukrywać. Jest tam na pewno ten Daniel Andretande, ten Norweg świetnie skaczący na tym etapie. Czy Domen Prefs, który wygląda na to, że jestem dominującym faworytem? Podoba mi się też Michał Hajbek. To jest czwórka moich faworytów na turnieju czterech skoczni. Dobrze będzie, ja głęboko w to wierzę. No, Wszyscy mamy nadzieję. Dziś się rozpoczyna w Obecdorfie. Kolejne konkursy 65 Turnieju czterech skoczni odbędą się 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku i 6 stycznia w Bischofshofen. A o to, dlaczego ten turniej jest taki wyjątkowy, zarówno dla kibiców, jak i dla skoczków, pytał Mariusz Krzemiński. I do turnieju czterech skoczni. Pewnie będziemy powracać w serwisach sportowych, najbliższy serwis sportowy już za kilka minut, po 17.00. Mamy trójki dzieci, z tym, że dwójka jest z pierwszego małżeństwa i mam, no tak się zdarza, że mam też w drugim związku, gdzie jest mały syn Jurek. Tylko chodzi o to, że syn skończył już 22 lata, pracuje i ja nadal płacę na niego alimenty. I to też działa w drugą stronę, to jest dla nas bardzo duże obciążenie, ponieważ nie starcza na tego najmłodszego syna. I gdzie jest ta granica po prostu górna? Czy ja mam aż do 26 roku życia płacić na tego syna, który już pracuje?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 Thank you.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 Wojtek Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład telewizor Samsung. 55 cali SWHD, Smart TV, HDR 1000, klasa A+. Teraz o 539 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na Saturn.pl Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje hepas Limin. Ale to tabletki na wątrobę? I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety. Hepa Slimin.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 Niezapomniane wrażenia muzyczne, gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Biegnij po wyprzedaże do Leroy Merlin. Tylko w dniach od 27 do 31 grudnia rabaty aż do 80%. Szukaj codziennie nowych okazji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawia Wiolanta Pawlak i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o pierwszym wyroku w sprawie afery podsłuchowej. Do niewolniczej pracy zwerbowali prawie 90 osób. Prokuratura stawia zarzuty w sprawie handlu ludźmi. Ci ludzie po prostu byli poniżani, wykorzystywani. Za chwilę także poseł Ryszard Wilczyński, który przyznaje, że przeglądał dokumenty z ławy poselskiej prezesa PiSu. Wiceminister Sprawiedliwości apeluje do posła, by złożył swój mandat. We'll <smart noise> Ta sprawa w 2014 roku wstrząsnęła sceną polityczną. Zapadł pierwszy wyrok w procesie tzw. afery podsłuchowej. Marek Falenta został skazany na dwa i pół roku więzienia. Na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywne. Sąd skazał Krzysztofa Rybkora oraz kelnera Konrada Lasote. Odstąpił za to od ukarania drugiego z kelnerów, Łukasza N., bo od początku współpracował on ze śledczymi. Ma on za to zapłacić 50 tysięcy złotych na cel społeczny. W sądzie była Ksenia Maćczak. Sąd nie ma wątpliwości, że to Marek Falenta był pomysłodawcą przestępczego procederu. Nagrywanie jednak nie miało na celu ujawnienia nieprawidłowości po stronie władzy, ale było sposobem na prowadzenie biznesu, choć sposobem bardzo nagannym. Stąd najsurowsza kara dla Marka Falenty, bo jak podkreślał sędzia Paweł Dusza to... Ofiarą takich przestępstw może paść każdy obywatel. Każdy z nas pojawia się w miejscach publicznych i każdemu z nas powinno zależeć na tym, by bez naszej zgody nikt nie nagrywał prywatnych rozmów. Ale adwokat Falenty Marek Małecki już zapowiedział apelację, bo jak tłumaczy sąd nie przeprowadził dokładnie postępowania dowodowego. Adwokat na razie szczegółów nie chce ujawniać. Dopiero wtedy, kiedy poznam coś pisemnego uzasadnienia sądu, będę szkicował sobie projekt apelacji, kierunki apelacji. Apelacji nie wyklucza też prokurator Adam Borkowski, choć z wyroków w sprawie afery podsłuchowej jest zadowolony. Termin 14 dni podejmiemy decyzję. Proces w tej sprawie trwał rok. Pełnomocnicy pokrzywdzonych uważają jednak, że i tak nie wyjaśniono, kto tak naprawdę stoi za nielegalnymi podsłuchami. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pięć osób oskarżonych o zorganizowanie obozu pracy w Wielkiej Brytanii. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie handlu ludźmi. Z terenu województwa pomorskiego zwerbowano do niewolniczej pracy w sumie 89 osób. Obiecywano im normalne zatrudnienie, ale warunki były skandaliczne. Mówi Jacek Korycki z Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Ci ludzie po prostu byli tak traktowani, tak poniżani, tak wykorzystywani w różny sposób. pozbawianie ich wolności, oni mogli poruszać się tylko w określonym obszarze. Pracowali przez 7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin i niedokrotnie nocami. Nie mogli opuszczać tego terenu. Warunki bytowania w jakichś starych magazynach, na piętrowych łóżkach i tak dalej, i tak dalej. To świadczyło wszystko o to, że można było im przepisać ten zarzut. Czy osoby dodatkowo oskarżone są o działanie w, gram w ramach Grupy przestępcze dwie o składanie fałszywych zeznań grozi im do 15 lat więzienia. Były prokurator okręgowy w Rzeszowie dalej za kratami. Decyzją sądu w N. pozostanie tam do połowy stycznia. Ciążą na nim prokuratorskie zarzuty. Będzie odpowiadał za przyjęcie łapówki. Chodzi o prawie pół miliona złotych. Tę sprawę śledził Łukasz Kałurza. Zbigniew N. jest jednym z podejrzanych w aferze podkarpackiej. Podejrzanymi tam są także były poseł PSL Jan Bury i była prokuratora apelacyjna z Rzeszowa Anna H. Zbigniew N. jest podejrzany o przyjęcie około 450 tysięcy złotych łapówek w zamian za powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach. Były poseł Jan Bury z kolei miał przyjmować korzyści majątkowe i wpływać na obsadę stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszał także prezes NIK Krzysztof Fiatkowski. Zbigniew N. jest w areszcie od 20% października. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Na koniec. W serwisie trójki jeszcze z Sejm. Poseł Platformy Ryszard Wilczyński przyznaje, że przeglądał kartki z ławy poselskiej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Niektóre portale publikują film, na którym polityk w czasie niedawnego zamieszania w Sejmie 16 grudnia przechodząc obok ław poselskich pisów, zatrzymuje się przy miejscu posła Kaczyńskiego i sięga po leżące tam notatki. Poseł Platformy twierdzi, że był to, jak mówi, zwykły odruch zainteresowania. To była kartka papieru czy kartki papieru i czekając na marszałka, na wznowienie obrad zupełnie w odruchu zainteresowania, bo była to serówka artykułu, w którym Albo była kwestia sondaży, poparcia, albo jakiś komentarz dotyczący gospodarki. Wziąłem, przeczytałem, odłożyłem. Zwykły odruch człowieka, który ma akurat więcej czasu i stara się go wypełnić w sposób użyteczny. W związku z tym zachowaniem wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wzywa posła Wilczyńskiego do zrzeczenia się mandatu poselskiego. Sprawę skierował też do Komisji Etyki Poselskiej. Tą informację ukończymy serwis trójki. Skrót informacji w programie trzecim o 17.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I już skaczą. Na razie w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w turnieju czterech skoczni w Oberzdorfie. Na starcie siedmiu Polaków, wśród nich Kamil Stoch i Maciej Kot. Obaj podobno w formie na podium i w poszczególnych konkursach i w całym turnieju uważa prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Steiner. Po tym pierwszym całym etapie widać, że oni są na tyle blisko, że jest możliwe to podium, prawda? Czy w poszczególnych konkursach, czy w generalnej klasyfikacji. Obydwaj zawodnicy mają tą dojrzałość osobowościową do tego, żeby walczyć o zwycięstwo, jeżeli nie popełnią jakichś po drodze błędów albo nie będą trafiać na jakieś bardzo złe warunki atmosferyczne. Kwalifikacje trwają od 20 minut. Zdążył już skoczyć i wylądować na 123 metrze Jan Ziobro i ma spore szanse na występ w jutrzejszym konkursie. To nadal zimowo. Alexi Pantiuro wygrał kombinację alpejskiego Pucharu Świata w Santa Caterina. Francuz wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej, Austriaka Marcela Hirschera. Trzeci był Norweg Aleksander Amot Kilde. Jedyny Polak w stawce Maciej Bydliński został sklasyfikowany na ostatnim 39. miejscu. Teraz piłka nożna i potwierdzenie bajońskich zarobków dla Carlosa Teweza w Chinach. Argentyńczyk przenosi się do drużyny z Szanghaju, z którą podpisał właśnie dwuletni kontrakt opiewający na sumę bagatela 78 milionów dolarów. Rocznie zainkasuje zatem milionów 39, co jest i kwotą rekordową, i kwotą nieetyczną. Żeglarstwo to też sport, w którym miliony dolarów pływają po wodzie, zwłaszcza w prestiżowych regatach Sydney Hobart, a te wygrał nowozelandzki jacht Giacomo. Co prawda jako pierwszy linię mety przeciął australijski Perpetual Loyal, ale po korekcie wyniku według tak zwanego czasu przeliczeniowego główna nagroda trafiła właśnie do ekipy z Nowej Zelandii. I Słyszymy się w sporcie za dwie godziny. Trójkowych biegaczy przy okazji informujemy, że biegam, bo lubię, dziś nie będzie. Mamy krótką przerwę. Na antenę wracamy 12 stycznia. W nocy na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 stopni miejscami na południu do minus 2 w centrum i na północy i do plus 2 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże do dużego. Temperatura od zera na wschodzie do 4 stopni powyżej zera na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład 15-barowy ekspres Saeko z młynkiem ceramicznym, automatycznym cappuccino i latem macchiato. Teraz o 159 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. No, to rozumiem!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 Sylwester z dwójką. Po raz pierwszy z Zakopanego. Wśród wielu wyjątkowych gwiazd. Górniak, Margaret, Szpak, Rodowicz, Pektus, Doktor Alban, Luna i Zakopower Największe polskie i zagraniczne hity. Spłacza Mieszkich Sylwester z dwójką. Już w sobotę od 20 w telewizyjnej dwójce. Teraz Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung. Smart TV zbudowany Wi-Fi. Zapłacisz 190.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 And every step I seem to lose more than I gain. I guess I will. When I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run toward you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll You'll get there in So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth to stand so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers, finding something to keep to help me sleep maybe you wonder too When in fact I'm just like the rest And if that's the case Then maybe I've found the one thing that's true There's a common doubt that you nice That makes us come looking for you But if I close my eyes Then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten Then maybe I'll read Yeah, I'll get there, and then, mm, -mm. The mm, mm questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt. Like a blind drift, And the more I look around The less I recognize this place This face, these hands Not familiar but strange And every step I seem to lose More than I gain I guess I'll end When I'm back where I began Just like this recurring dream That I used to have The more I run towards you The further I am But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm -mm. In the end. Mm -mm -mm. Questions, answers. Questions, answers. Questions, answers. Questions. Sprawa jest bardzo prosta odnośnie alimentów, bo najprawdopodobniej niepłacenie polega na tym, że nie ma zaufania do swojego partnera. Jeżeli osoba, która jest obciążona sądownie wychowaniem dzieci. Prowadziłaby książkę, w której rozliczałaby się z tytułu zakupionych rzeczy dla dziecka i na przykład kwartalnie do sądu by pokazywała to, że pieniądze zostały wydane na dziecko, a nie na waciki czy alkohol. Osoba, która jest obciążona płaceniem alimentów, bardzo wydaje mi się chętnie by płaciła, bo wiedziałaby, że pieniążki są przeznaczone na to, na co właśnie... Są przeznaczone, a nie na waciki czy alkohol. 22 i albo ZD3 małpolskie radio.pl. Sprawa jest prosta, powiedział Pan na początku, niby prosta, ale bardzo skomplikowana zarazem, bo e, suma niezapłaconych alimentów w Polsce jest tak ogromna, że pieniądze, o których teraz będziemy mówić, też bardzo duże, e, to mimo wszystko pieniądze na waciki zapraszamy do trójki a jak powiedziałem to pieniądze bardzo duże bo to największa transakcja zakupu dzieł sztuki przez państwo w powojennej historii polski skarb państwa kupił kolekcję książąt czartoryskich m.in. damę z gronostajem leonarda da vinci oraz krajobraz z miłosiernym samarytaninem rembrandta mówi się o kwocie 100 milionów euro Uroczystość przekazania zbiorów i podpisania umowy odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, rodzina i krewnik księcia Czartoryskiego, przedstawiciele instytucji historycznych i muzeów. Uroczystość obserwował Witold Banach. To była niezwykła uroczystość, bo zwieńczyła proces, którego na taką skalę polskie muzealnictwo nie doświadczyło. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński nie krył radości i satysfakcji po podpisaniu umowy. Szanowni Państwo, z ogromnym wzruszeniem mogę oświadczyć, że od tej chwili wszyscy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy właścicielami kolekcji książąt czartoryskich. Dziękuję bardzo. Minister Gliński mówił też, że to wydarzenie jest wypełnieniem woli założycielki kolekcji czartoryskich. W przededniu zbliżającego się jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i po upływie 215 lat od otwarcia pierwszego Polskiego Muzeum wypełniona zostaje wola księżnej czartoryskiej, zbiory książąt czartoryskich, będące swego rodzaju arką, która przez czas zaborów bezpiecznie przechowała najcenniejsze świadectwa państwowości polskiej, te zbiory stają się właśnie nie tylko duchową, ale także rzeczywistą własnością narodu polskiego. Książę Adam Karol Czartoryski podkreślał, że sprzedając rodzinne zbiory, kontynuuje myśl, która przyświecała jego przodkom. Za pośrednictwem my... tego Polish daru kontynuuje dzieło, dzieło moich przodków, dzieło pracy na rzecz Polski, pomocy dla Polski. Mam nadzieję, że muzeum bardzo szybko otworzy swoje podwoje, służąc nie tylko polskim turystom, ale także działając na rzecz polskich obywateli i będzie służyło również Turystom zagranicznym jest to ważny dzień dla moich przodków i dla mnie samego, dla polskiego narodu i wierzę w to, że odtąd wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dziękuję bardzo. Radości i dumy z powodu pozyskania zbiorów nie krył również wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. To nie jest zwykła kolekcja, to jest prawdziwy gwiazdozbiór dzieł sztuki i taki gwiazdozbiór, którego nie powstydziłyby się najwspanialsze muzea tego świata. Bardzo się cieszę, że ta kolekcja jako dusza naszego narodu w dużym stopniu staje się dzisiaj tak symbolicznie własnością również całego narodu. Kolekcja zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie. Jego dyrektor Andrzej Betlej był niezwykle poruszony faktem, że pod jego pieczą znajdą się tak niezwykłe zbiory. Jesteśmy świadkami wydarzenia wiekopomnego. To naprawdę nie ma precedensu w całej historii polskiego muzealnictwa. To wydarzenie, które no, zmienia całkowicie obraz tak naprawdę polskiego muzealnictwa. Tworzone jest muzeum, które jest częścią Muzeum Narodowemu. W Krakowie, aczkolwiek będzie ono zachowywało swoją pewną strukturalną odrębność. Ta decyzja pozwoli, mam nadzieję, jak najszybciej, to będzie nasz priorytet, otworzyć tą kolekcję tak, żeby nie tylko dama była pokazywana, ale żeby pokazać całość pewnie wiarygodne bogactwo. Mówimy o kolekcji, która definiuje nas. To są dokumenty, które trudno porównywać. Mamy do czynienia z kolekcją, która naprawdę jest paralelą całej historii Polski. Przynajmniej, a myślę, że nie tylko tych 250 lat. Zbiory liczą około 86 tysięcy obiektów muzealnych i około 250 tysięcy bibliotecznych, książek, rękopisów, starodruków. Najbardziej znane dzieła ze zbiorów to Dama z gronostajem Leonarda Da Vinci oraz krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. W kolekcji są też m.in. grafiki Rembrandta, akt hołdu pruskiego czy rękopisy roczników Jana Długosza. Zbiory rodziny Czartoryskich będą pokazywane w Pałacu Czartoryskich po ukończeniu jego remontu, a minister kultury zapewniał, że będzie on prowadzony w jak najszybszym tempie. W tym tygodniu codziennie mówiliśmy o finalizacji tej niezwykłej umowy. Mówiliśmy, mówiliśmy i stało się. Umowa została szczęśliwie sfinalizowana. To męskie granie orkiestra. Ani dziś, ani jutro nie można używać materiałów pirotechnicznych, choć niektórych pewnie już swędzą ręce. Zapraszamy do trójki. A będą i tacy, bo co roku tak się zdarza i statystyka jest tu nieubłogana. będą i tacy, którzy w wyniku eksplozji palce stracą w noc sylwestrową. Łódka Straż Miejska kontroluje miejskie targowiska. Nie chodzi o choinki i karpia, ale o stoiska z wyrobami pirotechnicznymi. Funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sposób sprzedaży, ale również na sam towar. Kontrolowani muszą wykazać, że pochodzi on z legalnego i bezpiecznego źródła, a same fajerwerki mają instrukcje w języku polskim. Podoba, jak, so, jak są te kolory na niebie i te wybuchy. Bardzo lubię. wszystko jest fajne. Można imprezować, jest bardzo ciekawie i jest taki czas, w którym można się rozerwać. Petardy, to hasło padło tutaj. Nie ja wiem, kiedy kupujemy, a tak to z balkonu puszczamy. A kto kupuje w domu petardy? Tata. Będziesz strzelał w tym roku? No. Jak to robisz? No podpalam i rzucam. A kto nadzoruje wtedy? Tata. Przygląda się? Tak. Czasami Ta. sam. A gdzie zaopatrujecie się w petardy? W markecie. A na straganach, na stoiskach takich, na rynkach? No też. Też. Straż Miejska w Łodzi Joanna Prasnowska. Straż Miejska właśnie w tym okresie przedsylwestrowym, kiedy właściwie w sylwestra i dzień przed jest takie apogeum sprzedaży tych materiałów pirotechnicznych widowiskowych, bo tak one się nazywają, kontroluje właśnie te miejsca, gdzie są wprowadzane do obrotu takie środki. Głównie są to targowiska, na których prowadzimy i tak kontrolę. Właśnie we wszystkich tych miejscach, gdzie są te środki oferowane do sprzedaży, również Straż Miejska podchodzi, kontroluje, czy przede wszystkim dany artykuł jest wyposażony w etykietę w języku polskim, a więc czy sposób używania, przechowywania jest czytelny dla kupującego. Poza tym sprawdzamy właśnie, czy dany artykuł ma oznaczenie, że nie wymaga koncesji. Przepisy dopuszczają używanie fajerwerków tylko trzy razy w roku. Zgadza się, jest to Sylwester, Nowy Rok i Niedziela Wielkanocna. Czyli przed Sylwestrem, jeśli komuś przyjdzie do głowy odpalenie fajerwerków, to nie jest dobry pomysł. Nie, nie jest to dobry pomysł, jest to wykroczenie, za które możemy otrzymać mandat nawet do 500 zł. Należy uważać, a szczególnie pod wpływem alkoholu jest niebezpiecznie. A u Państwa w okolicy już przed Sylwestrem wystrzały? Bardzo hmm. dużo tych wystrzały, są, bardzo dużo ich jest, także się zdarzają takie przypadki. Straż Miejska, Barton Tomasz. Krempiński Słowosz, Straż Miejska, Oddział Górna. Patrolujecie panowie stragany, stoiska. Sprawdzacie, czy nie sprzedawane są nielegalnie fajerwerki. Tak, zgadza się. Co roku przed Sylwestrem prowadzona jest akcja profilaktyczna. Kontrolujemy rejony targowisk. Jesteśmy teraz na górnym rynku. Tutaj stoisk z fajerwerkami dzisiaj nie ma. Chodzimy i nic nie znaleźliśmy. Obeszliśmy całość, cały górniak i nie stwierdziliśmy, że jest handel fajerwerkami. To o tyle nie ma przeprowadzonej kontroli, ale jeżeli i pojawiłoby się takie coś jak stoisko właśnie z fajerwerkami, to od razu jesteśmy uczuleni i podchodzimy i przeprowadzamy kontrolę. Cześć chłopaki, witam was. Zaopatrzeni już jesteście na Sylwestra w fajerwerki i petardy? Jeszcze nie. Jeszcze nie, a gdzie się zaopatrujecie? W sklepie, w supermarketach. A stragany, stoiska na rynkach? Gdzie taniej, no właśnie. Kolega prawie złamał rękę. Dlaczego? To bo jak pospalał, no to zapomniał o tym. trzyma petardę? Tak. Nie odrzucił jej na czas. Co się stało? No coś złamał. Hubert lekarz wojewódzki szpitala szpitalu Kopernika. Przeważnie są urazy w wyniku wybuchu petard, fajerwerków. To są dosyć ciężkie obrażenia, bo fajerwerki kupowane w Sylwestra mają duży ładnek wybuchowy, często dochodzi do poszarpania tej kończyny, urwania palców, rąk, są ciężkie obrażenia. Taki okres świąteczny, noworoczny to jest okres, kiedy na Izbę Przyjęć w szpitalu Kopernika składa się dużo osób, ponieważ inne ośrodki są pozamykane, nie ma lekarzy pierwszego kontaktu, prozentów otwartych, więc tutaj ludzie przychodzą masowo. Jak mogą skończyć się takie nieodpowiedzialne zabawy z fajerwerkami? Można zacząć od tego, że są zaburzenia ruchomości palców, czucia. Amputacje tych palców kończym, zależnie od siły tych fajerwerków, które były użyte. Często kończy się tak drastycznie? Dość często. Przede wszystkim zdrowy rozsądek to jest najważniejszą kwestią i też unikanie takich zabaw i używania fajerwerków pod wpływem alkoholu. A z kontroli strażnicy w Łodzi wyciągnęli taki wniosek, że handel artykułami pirotechnicznymi przeniósł się z targowisk do supermarketów. No chyba, że nielegalni handlarze wiedzieli o nalocie łódzkich strażników miejskich i zawczasu na chwilę się schowali. A na targowisku i z klientami rozmawiał w Łodzi Marcin Rzechliński z Radia Łódź. Na mnie, na rodzicach pewnie też największe wrażenie robi ta ostatnia część opowieści, czyli urwane palce, rwane szarpane, rany szarpane i uszkodzenia oczu to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Nie zadrżał nas o mowa jak czołg się toczy. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłam tą mową kroszysz jak lek, a z tyłu gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz już nie mam słów, kłamiesz jak znów, kłamiesz już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Nie daje miary, że sakokary nie daje wiary, nie wyjdzie kop. Nie daje wiary, że sakokary nie daje wiary, nie wyjdzie kop. Dajesz słowo, mówisz to jednym tchem Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś ten. Kłamiesz już, nie mam słów, kłamiesz jak znów. Kłamiesz już, nie mam słów, kłamiesz jak znów. Nie daje wiary przez sakotary. Nie daje wiary, nie wyjdzie kot. Nie daje wiary przez sakotary. Nie daje wiary, nie wyjdzie kot. To grupa RANDEWU, jak znudcy, jeszcze jeden wątek alimentacyjny. Płacące alimenty rodzice mogą również, gdy dziecko będzie dorosłe w późniejszym czasie, żądać takich alimentów, jeśli się znajdą w trudnej sytuacji od swoich dzieci. No i to w przypadku niepłacenia takich alimentów. Chyba tak jak z innymi alimentami. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl Przypomnę, jest pomysł, by tych, którzy nie płacą alimentów, którzy kombinują i unikają, skazywać na karę pozbawienia wolności, ale z pewnymi ograniczeniami. Byłoby to ograniczenie wolności z użyciem dozoru elektronicznego. Czyli delikwent chodziłby z bransoletką elektroniczną i dzięki temu można by dowiedzieć, się, czy przypadkiem on regularnie nie chodzi do pracy, a dochód nie jest ukrywany? E, taki pomysł na rozwiązanie tego problemu. 22:07 trójek minęła. 17:30 Skrót wiadomości w trójce Jolanta Pawlak. Samolot rosyjskiego resortu obrony tu 154, który rozbił się w niedzielę nad Morzem Czarnym wzniósł się na wysokość 250 metrów, a cały lot trwał około 70 sekund. Takie informacje przekazał szef Służby Bezpieczeństwa lotów lotnictwa wojskowego. Dodał, że na tej wysokości prędkość wyniosła około 360 km na godzinę. Z analizy zapisu rozmów w kokpicie wynika, że sytuacja kryzysowa na pokładzie trwała około 10 sekund, a zdanie wypowiedziane przez kapitana świadczą o sytuacji wyjątkowej. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że na szczątkach maszyny nie stwierdzono śladów wybuchu ani pożaru. Nikt z 92 osób na pokładzie katastrofy nie przeżył. Odszkodowania dla rolników w związku z ptasią grypą mają pokryć ich straty na zasadach rynkowych, zapowiada wiceminister rolnictwa Ewa Lach Lech. Wysokość odszkodowań reguluje rozporządzenie wydane przez ministra rolnictwa. Zgodnie z zasadą określoną w rozporządzenie ministra rolnictwa, dwóch rzeczoznawców i trzeci powiatowy lekarz weterynarii każdy określa swoją cenę, wyciągana jest średnia. W tym miesiącu wykryto 15 ognisk wirusa pod typu H5N8, najwięcej w województwie lubuskim w rejonie zakładów produkcyjnych. Położony w centrum Krakowa budynek po hotelu Krakowia będzie własnością Muzeum Narodowego. Umowę finalizują, finalizującą zakup podpisali obecności wiceministra, wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego, dyrektor muzeum i przedstawiciel spółki Echo Investment. Zgodnie z planami ma się tam mieścić kolejny oddział muzeum. Dawny hotel Krakowia wybudowany w latach 60 ubiegłego wieku stoi u wylotu krakowskich błoń naprzeciwko gmachu głównego Muzeum Narodowego. Pełny serwis trójki za pół godziny. Czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wiadomości Ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o kredycie hipotecznym. Najważniejsza zmiana, jaka znalazła się w nowych przepisach, dotyczy współpracy banków z pośrednikami finansowymi. Rząd chce wprowadzić zakaz opłacania pośredników przez banki. Nowe prawo ma rozprawić się również z tak zwaną sprzedażą wiązaną. Projekt zabrania sprzedaży kredytu hipotecznego wraz z innym produktem finansowym. Informacje reklamowe i marketingowe mają być rzetelne, jasne i precyzyjne oraz nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński ocenia, że nasza gospodarka w czwartym kwartale powinna rozwijać się szybciej niż w trzecim. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego od lipca do września PKB wzrósł o 2,5% w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. Jerzy Kwieciński podkreśla, że w czwartym kwartale widać nie tylko poprawę nastrojów konsumenckich. Widać to również m.in. w środkach unijnych, które bardzo mocno ruszyły w czwartym kwartale i to zarówno w programach krajowych, jak i w programach regionalnych. Widzimy też większy optymizm wśród przedsiębiorców, którzy są skłonni przeznaczać większe środki na inwestycje i to w sumie powinno się przełożyć na lepszy wynik PKB za cały czwarty kwartał, szczególnie w odniesieniu kwartał do kwartału. Wiceminister Kwieciński dodaje, że odbicia inwestycji można się spodziewać w drugim kwartale przyszłego roku. Te umowy, które są w tej chwili podpisywane, będą miały swój efekt w realizacji za mniej więcej dwa kwartały. Czyli to wypada za dwa kwartały od czwartego kwartału. Czyli to oznacza, że to wyraźne odbicie będzie w drugim kwartale przyszłego roku. Chciałbym, żeby było wcześniej, ale trzeba patrzeć realnie. Wiceminister Kwieciński pytany o wzrost PKB w całym 2016 roku mówi, że chciałby, by zamknął się na poziomie 3%. 2016 rok nie był łaskawy dla złotego. Zdaniem Roberta Galocha, analityka Erkantor.com, nie oznacza to większych kłopotów, zważywszy że na fakt, że wiele krajów specjalnie dąży do osłabienia swojej narodowej waluty z punktu widzenia ekonomicznego. Słaba waluta powoduje wzrost eksportu. Nasze produkty produkowane w Polsce stają się bardziej konkurencyjne. Ale w ekonomii nie możemy uznać, że coś jest dobre bądź słabe, ponieważ coś takiego nie istnieje. Możemy powiedzieć, że słaba złotówka jest dobra w krótkim terminie, ponieważ wspomaga eksporterów, ale pamiętajmy, że nie wszystko sami produkujemy. Musimy też część rzeczy importować. Ludzie chcą też wyjeżdżać za granicę. W krótkim terminie może być to efekt pozytywny właśnie dla dóbr produkowanych w Polsce. No zupełnie inna sytuacja jest, jeśli chodzi o tak zwanych frankowiczów. Śpieszę z informacją, że teraz Frank Szwajca Kosztuje 4 zł. 10 groszy, euro 4 zł. 41 groszy, dolar 4 zł. 20 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł. 14 groszy. Na co na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Dziś wzrosty. WIG 20,70%, WIG 73% wzrostu, a obroty małe ponad 581 milionów zł. Kiedy Ty czytałeś informacje ekonomiczne, to ja cały czas myślałem o tych elektronicznych bransoletkach, czyli o dozorze elektronicznym, i zacząłem kombinować wbrew sobie, jak kombinujący alimenciarz, nie płacący alimentów, unikam płacenia alimentów, ukrywam dochód, pracuję w szarej strefie, no ale pech chciał, że założyli mi Elektroniczną branzoletkę. Z takim GPS-em, jeszcze. Tak, na pewno, tak. Teraz tak. W radiu słyszałem wczoraj, zresztą u ciebie w programie, bo ty opowiadałeś o naukowcach, o Polakach, którzy opracowali materiał ekranujący, tkaninę mm -hmm. blokującą sygnał elektromagnetyczny. I z tak u... sobie myślę, że zdobędę taki materiał, uszyję sobie spodnie i skarpetki z materiału, który ekranuje sygnał elektromagnetyczny, założę te spodnie na branzoletkę elektroniczną, żeby system nie widział, że wychodzę z domu. Jedynym problemem jest to, że teraz muszę jeszcze znaleźć urządzenie, które będzie emitowało sygnał identyczny, jak moja branzoletka na nodze. No tak, kombinujesz. No, ale ty kombinujesz. Ale jestem no. już w połowie problemu. Ale to przecież ty nie masz z tym problemu. A dlaczego ja ty myślę? No właśnie. Podły charakter, szukam dziury w całym. Dobre pytanie. Na program zaprosił sponsor Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zaczynam bać się siebie. 22 i 7 trójek, gdyby ktoś z Państwa miał pomysł na to urządzenie, które emituje sygnał identyczny ZD3 Małpa, Polskie, W nocy na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 6 stopni miejscami na południu do minus 2 w centrum i na północy i do plus dwóch nad samym morzem na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami duże. Temperatura od zera na wschodzie do 4 stopni powyżej zera na zachodzie i nad morzem. Trójka.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 Teraz w biedronce noworoczne okazje. Super produkty w super cenach. Przygotuj się na wielkie świętowanie. Soczyste pomarańcze tylko 2,49 za kilogram. Tak, pomarańcze jedynie 2,49. A dla wszystkich, którzy na zakupy w biedronce wydadzą minimum 149 zł, fajerwerki Aż 50% taniej. Tylko od piątku do soboty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na biedronka.pl Biedronka. Codziennie niskie ceny.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 Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie tych, którzy nie płacą alimentów i ukrywają swój dochód, jeszcze jeden list od słuchacza. Przy elektronicznym dozorze można nadal być na przykład informatykiem pracującym zdalnie dla firmy w USA czy w Australii, zarabiać 25 tysięcy złotych miesięcznie, niezgłoszony na niezgłoszony fiskusowi rachunek zagraniczny, płacić za wystawne życie kartą do tego rachunku, a według dozoru elektronicznego delikwent siedzi w domu, czasem tylko pójdzie na zakupy. 22 7, trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl za 19 minut, godzina 18 w studiu Henryk Settner. Dzień dobry. Witam. W górach zima. Zima, zima. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Zaczniemy w takim razie od naszej zimowej stolicy. W Karkonoszach w dalszym ciągu w rejonie y, Szklarskiej Porębie jeździmy tylko na Puchatku. Śnieżynka jest prawie całkowicie dośnieżona, no ale jeszcze tam brakuje pewien odcinek. Czekamy na poprawę pogody. W Chotlinie Kłodzkiej Większość narciarzy zwykle jeździ do Zieleńca i mają rację, od 20 do 50 cm śniegu wszystkie wyciągi działają ponad 20. W Krynicy od 50 cm do 1 m pokrywa, wczoraj nieczynna była kolej na Jaworzynie, dzisiaj już jest wszystko w porządku, można zjeżdżać całą trasę od góry do dołu. Na Słotwinach też działają dwa wyciągi w dwóch dolinach, zapraszamy Wierchomla i Szczawnik, zapraszają narciarzy. W rejonie działania Topru w zakopanym Nosal, dolna część. Tam jest około 50 cm śniegu. Można pojeździć na harędzie na, na górnej polanie Gubałówki i Szymoszkowej. W Białce, no to oczywiście Kotelnica. Tam wszystkie wyciągi działają. W Bukowinie też dobre warunki narciarskie. Małe, ciche też, jak mówi dyżurny Latownik Topru. Można świetnie pojeździć. Jeszcze gdzie zapraszamy, suche koło Poronina i w Witowie tam jest około pół metra śniegu. Jeżeli chodzi o podchale, no to oczywiście zaczynam od wizytówki tego rejonu, od Kluszkowiec, tam jest od 50 do 60 cm. W Niedzicy na polanie sosny pokrywa do jednego metra, w Szafnicy na palnicy bardzo dobre warunki narciarskie, można również powiedzieć w Laskowej, Kamiennej i w Lubomierzu. W Beskidach ci, którzy wybierają się do Szczyrku będą szusować ze Skrzycznego, ale tylko do Jaworzyny, można powiedzieć na Golgocie. Na trasie z hali Skrzyczeńskiej do Soliska, a w Korbielowie już czynna jest hala Miziowa, tam działają wyciągi, można jechać do samego dołu. Wiśle Soszowie 40 cm, a w Cienkowie aż 80. cm. jeszcze w ustroniu na Czantorie 30 cm, w Izdebnej na Zagroniu i Złotym Groniu. Również blisko Bielska Białej na dębowcu. Dobre warunki narciarskie, 50 cm śniegu i jeszcze Bieszczady. W uszczykach dolnych dobre warunki do szusowania na gromadzeniu do jednego metra. Podobna pokrywa na laworcie. Działają trzy wyciągi, także jest gdzie poszusować. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Podglądam kamerą, co dzieje się na dolnej stacji na, na puchatku w szklarskiej porębie na Arenie. E, sypią, zobacz, jak wysoko armatka no ustawiona na wysięgniku. Co bardziej będzie sypać i obniży się temperatura? I to były informacja z kraju. Jutro w popołudniowej audycji Kuby informacje śniegowe z zagranicy, a już za chwilę puls trójki, Ernest z Zozuń podsumowuje e, rok w kraju. I'd like to have another kiss gentle rain time you Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Burzliwy rok za nami, no ale lata burzliwe mogą być takie, które wspominamy z przyjemnością, no i takie, które wyrzucamy z pamięci. Mogą być i takie, które w pamięci nam wryły się i nijak nie można o nich zapomnieć, bo przyniosły, delikatnie mówiąc, nie najlepsze dni. A 2016 jako burzliwy dobry czy burzliwy zły zanotujemy w naszej pamięci. Obfitował, tego nie da mu się odmówić wiele wydarzeń, Choć ma wrażenie, że nie zawsze tak postrzeganych przez Polaków, jak chcieliby tego... No na przykład polityc. Moimi gośćmi są dr Robert Sobiech z Kolegium Civitas, witam serdecznie i pan profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. Według Polaków, drodzy panowie, co sprawdził CBOS, najważniejszym wydarzeniem dla Polski w mijającym roku były Światowe Dni Młodzieży. Zaskakuje panów ten wybór czy nie? 14% Polaków tak twierdzi. No to pewnie nie jest zaskakujące, bo jeżeli w najważniejsze wydarzenie roku to jest opinia 14% Polaków, to można sobie wyobrazić że dalszy ciąg listy, to będzie wskazywało na to, że Polacy są strasznie podzieleni w tym, co uważają za, za ważne. Pewnie to jest takie wydarzenie, o którym było głośno, pewnie Polacy kojarzą z to wydarzenie z jednej strony jako wydarzenie religijne, ale z drugiej strony no, pokazanie Polski na, na świecie. Tu zawsze Polacy uważają, że no, ten wizerunek jest tutaj, jest tutaj ważny. Ale ciągle mam w że to 14% wydaje mi się, że dla... Za mało? Posz... Tak, że społeczeństwo jest zróżnicowane i że te najważniejsze wydarzenia to, pod to po... i zróżnicowanie tych najważniejszych wydarzeń oddaje zróżnicowanie społeczne. Ja myślę, że tak, Polakom potrzeba sukcesu. Polacy mm. chcą sukcesu Święto Młodzieży było sukcesem, w dodatku podbudowane religijnie. Polacy tęsknią za taką sytuacją, kiedy można było być dumnym z tego, że się jest Polakiem. Te święto tak przebiegło, że rzeczywiście oczy świata skierowane były na Polskę. I ja myślę, że jeszcze kontekst jest ważny. Ponieważ poprzedni rok był dla Polaków rakiem, raczej rokiem, którego chciałby się zapomnieć. Przynajmniej ja chciałbym zapomnieć ten rok. Ten, który mija. Tak, ten, który mija. Też chciałbym zapomnieć. I wydaje mi się, że były takie kilka nieładnych momentów dla nas, Polaków, zwłaszcza, jeżeli chodzi o Unię Europejską i takie uparte, namolne nawet, unijne wymuszanie na Polsce zmiany kierunku polityki wewnętrznej w różnych aspektach. To wszystko powoduje, że ten te Światowe Dni Młodzieży no, są taką lampką na końce. Ale to znaczy, że polityka nie zawładnęła naszymi głowami. Raczej co innego. Bo jak patrzymy na ten sondaż, to polityczne wydarzenia daleko, daleko w tyle są odnotowywane. Konflikt o Trybunał Konstytucyjny. 2% Polaków wymienia jako najważniejsze wydarzenie dla Polski. Eee, różne inne rzeczy także. Po, poniżej tego 2%. No ale zakładam, że te 500 plus jest to słowo jest... na, te, na, tak. te, na tej liście. Znaczy, ale to pewnie... bardziej nie głową, a portfelem. Na... Ale no. ja myślę, że, że nie. Polacy reagują na wydarzenia polityczne, przynajmniej duża część Polaków wtedy, kiedy widzą przełożenie polityki na ich życie, życie codzienne. Ta? Jak się patrzy na nastroje społeczne, no to ta na przykład ocena, jak w Polsce się wiedzie, jak wygląda sytuacja w, w Polsce I to są takie pytania, które co, sebo zadaje co, co miesiąc. No, no, no, to tak, tak. W, no to tutaj takie od przynajmniej 2013 roku, nieustannie trend wzrostowy ale wzrostowy, polegający na tym, że jest, zwiększa się grupa optymistów, ale nadal pesymiści przeważają. No bo lubimy tak? narzekać, e, ktoś powie. E, tak, ale narzekać na sprawy, które są troszeczkę z dala od nas, bo jak się Polakom pyta, czy im się dobrze żyje, no to w tym momencie, w, znowuż ten nieustanny trend wzrostowy, tych odsetki, w, tych, którzy uważają, że w ich gospodarstwach się dobrze żyje, to jest prawie 60%. Mhm. To tutaj już ci, którzy mówią, że w, e, źle mi się wiedzie, to jest na Naprawdę margines na poziomie tam to 8-10%. To pokazuje z jednej strony, tak na rozwój Polski w tym wymiarze gospodarczym, ale kulturowym i zadowolenie z własnej rzeczywistości, a z drugiej strony szalony sceptycyzm, jeśli chodzi o tę sferę, o tę sferę publiczną. Notowania rządu, no to są tak naprawdę te notowania niewiele się różnią od notowań rządów, rządów poprzednich. No, w, to jest mniej więcej, no, jedna trzecia Polaków, którym, którzy uważają, że deklarują się jako zwolennicy rządu. Ale może po... zostało nam w głowie takie myślenie jeszcze z czasów e, minionych, że są, jesteśmy my i oni. E, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc w związku z tym te, te podziały polityczne są e, dla Polaków pewnie, pewnie istotne. To, co pokazał ten ostatni rok, to jest niesłychana polaryzacja. To jest zamykanie się w tych tak. dwóch obozach przeciwników i zwolenników. No, ale, te, ale te Inne wyniki badań pokazują, że jest sporo spraw ważnych dla Polaków i wtedy zaczynają się prawdziwe oceny polityczne, jak Polacy widzą przełożenie decyzji politycznych na ich życie. Jeszcze duża część Polaków nie widzi na przykład tego przy Trybunale Konstytucyjnym. No dobrze, ale 500 plus jaki procent rodzin to obejmuje? To nie, to nie jest duży procent No jeżeli rodzin. chodzi o rodziny z dziećmi, to jak pamiętam to jest 70 z dziećmi. z dziećmi. Z dziećmi, ale to jest również ich otoczenie, no to są właśnie. dziadkowie i tak dalej. To jest coś, co ma znaczenie. I, i, z, bo zastanawiam się, no bo tak, po pierwsze, nie wszystkie rodziny z dziećmi mi to dostają. Obejmuje to nawet nie, nie, nie 40% Polaków de facto. Ale grubo ponad milion. Mm -hmm. Milion 300 bodajże. Także jest to dużo. Ja tak, do tego co pan doktor powiedział, dodałbym taką rzecz. Mianowicie Polacy się jednak polityką nie zajmują. Mm -hmm. Kto zajmuje się z Polaków polityką? Mainstream. Polityka, głównie inteligencja i to część inteligencji. Polacy zajmują się zarabianiem na życie. W dużej części. Bo jeżeli popatrzymy na to, że frekwencja polityczna w ogóle, w każdych wyborach sięga mniej więcej 50% i ona tam jeszcze, ci polecy są rozdzieleni na kilka y, tych y, y, opcji politycznych, y, to ja myślę tak, że tu wynika to zresztą. Widzimy, że sprawy polityczne są na samym końcu, mniej więcej. Polacy są... Ja tutaj troszeczkę ze zdziwieniem usłyszałem pana doktora, że 70% rodzin zgłasza powodzenie, że dobrze im się żyje. Nie, nie, nie. Przepraszam. o rodzinach mówiłem w kontekście 500+, że 70% rodzin z dziećmi korzysta z tego. Bo ja chcę powiedzieć taką rzecz, mianowicie z moich z kolei analiz, ale ja nie zajmuję się naukowo tymi tym więc tylko taki z lotu ptaka mm -hmm. mam ogląd. Yy, mianowicie, że w Polsce Polacy rzeczywiście mają, mają się źle generalnie rzecz biorąc, są przytłoczeni życiem. To znaczy... To dlaczego 60%? To właśnie skoryguję tę liczbę. 60% Polaków mówi, że żyje im się dobrze. Właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. Bo tak, ja szukam tej średniej pensji krajowej, niby 4 tysiące, kiedy wiadomo, że 70%, 80% Polaków ma 2 tysiące. Mniej więcej. No tak, bo to taka średnia tak, temperatura więc, w szpitalu. Więc ja, ja, ja szukam troszeczkę łączności między życiem a danymi statystycznymi. Mhm. I u nas mamy taką bardzo inżynierię statystyczną, bardzo Fajnie nam wychodzą niektóre statystyki, natomiast one nijak się nie przekładają na rzeczywistość. I myślę sobie tak, że to te badania, ten sondaż, o którym pan mówi, pokazuje wyraźnie. Polacy patrzą na to i zwracają uwagę na to, czym żyją. Przede mhm. wszystkim. Oczywiście to jest sprawa duchowa i fizyczna. No 500 Także. złotych w portfelu, to nie, nie w kilku Ja mówię, sprawa duchowa i fizyczna. I, I wydaje mi się, że do tego, co panowie mówiliście, że dzielimy się na my i oni, to jest jeszcze trzecia grupa, ta trzecia jest największa. Ona jest niezbadana. Nie to jest tak, to o nas wszystkich mówi oni. To znaczy i o jednych i o drugich mówi oni. To znaczy, bo wiadomo, że my to rządzący i tak. to my, znaczy oni, to, oni rządzą... to rządzący, my to ci, którzy... Rządzeli. I okazuje się, to na ogół ci, którzy rządzili. Aha. O, <laughs> bo no bo tak. ci, którzy rządzili. I jeszcze są ci, którzy nigdy nie rządzili, a których jest zdecydowana lub przynajmniej połowa. Ale to pan o polityce mówi, a obywatele wszyscy patrzą na tych rządzących, tych, którzy rządzili tych, którzy nie rządzili, jako na tych onych. Tak, na tych onych. Więc ja mówię o tej trzeciej grupie, to jest to 50% mniej więcej, yy, którzy nie partycypują w życiu politycznym w kraju. No nie, nie. To nie jest taka mm -hmm. stała grupa. Znaczy, to oni się, to nie, oni się zmieniają. Nie. To mniej więcej 20% Polaków na stałe deklaruje, że nigdy do tych wyborów nie pójdzie i nie, i nie chodziło. Ale 50% nie chodzi. Tak, To się, to się <laughs> zmienia. Natomiast oczywiście jest tak, że oceny, szczególnie oceny w, polityków, rządów i tak dalej, to leżą od ich społecznego poparcia. To znaczy, kto inny... Ty, ty, jak było 30% poparcia dla rządu Platformy, to kto inny w większości popierał ten rząd Platformy? Tak. Jak jest 30 kilka procent poparcia dla rządu PiSu, to ta, kto ta inny, inny w większości ten, ten, ten, rząd, ten rząd popiera? Więc to jest Ale tak, Ale ciągle że, 50% e, jest poza układem. E, no, jeżeli pan by popatrzył na te 30%, to można powiedzieć, że 70% to nie popiera rządu. prawda? Czy nie popierało poprzedniego, czy nie popiera, te, czy nie popiera tego. Więc to o to, to chodzi. Natomiast to, to pytanie to jest pytanie o wydarzenia. To jest coś, co utkwiło w głowach, w głowach. prawda? Coś, co było takie szczególnie, szczególnie istotne. Jak się popatrzy na to, co Polacy myślą o, o własnym życiu, jakim się wiodło przez ten rok, to na poziomie jakości życia i zadowolenia z tego, co, co, co osiągnęli, bardzo wysoko. Jak się popatrzy na niektóre wskaźniki gospodarcze, no to też jest taki trend, który jest w, do, do tej pory utrzymywany. na przykład ale tak, ale przywołałam badania, które pokazują, że jednak z dużą rezerwą podchodzimy do inwestowania, do, do wydawania pieniędzy. Rac raczej staliśmy się oszczędni. A nie, nie mamy takiego ciągu konsumpcyjnego, jaki mieliśmy wcześniej. No ja myślę, że te dane o konsumpcji, sprzedaży, wzroście gospodarczym, to jest znaczne, to się, to się, to się z tym wiąże. No oczywiście Polacy nie są bogatym narodem, mają świadomość, że ży im się coraz lepiej, ale pewnie w większości wiedzą, jak duża różnica jest pomiędzy przeciętnym Polakiem, przeciętnym Niemcem, czy przeciętnym, no. czy przeciętnym Anglikiem. Aczkolwiek jeśli chodzi już przeciętnego Czecha, czy Słowaka, czy, w, w, e, e, czy Węgra, a szczególnie w tym, w tym ostatnim przypadku, no to jasne, że Głonimy ich i w większości, że i w Węgry wreszcie już przegonili. Ale 54% Polaków mówi też, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Idą w złym kierunku także i z tego powodu. Niedawno przeczytałem bardzo ciekawą, e, e, ciekawe wskaźniki. Mianowicie od kilkunastu lat spada procentowy udział płac Produkcja mhm. Czyli mamy takie zjawisko w Polsce, że PKB nam rośnie. I rzeczywiście, ale spada nam udział w tym, że PKB. Nie wydajemy. Yy, obywatele. Nie, bo, bo nie mamy czego. Aha. Ponieważ spada udział płacy w ogólnym produkcie. Rozjeżdża to się. Tak. Rozjeżdża się wzrost gospodarczy Polski i rozjeżdżają się dochody Polaków. Gdzieś te pieniądze uciekają oczywiście. Więc Polacy mają coraz to mniej. coraz to więcej ma z kolei ten, który to zabiera. Gdzieś te pieniądze giną. Bo jeżeli coraz to mniej jest w kieszeniach Polaków, coraz to mniejsze płace, znaczy coraz to mniejszy udział płac w produkcie krajowym brutto, a ten produkt rośnie, to mm -hmm. gdzie te pieniądze poszły? Skąd mają Polacy? No to ta... pewnie byłoby ciekawy temat na, w, na, inną, na inną rozmowę, się... ale wiem, ja że na moment wrócił do tego związku pomiędzy nastrojami a polityką. Znaczy, tak. Że w tym momencie te, nastroje, te reakcje społeczne są wtedy, kiedy ta polityka jest dostrzegana na co dzień. Jeżeli ona jest, polityka polega na zmianach instytucjonalnych, to bardzo wielu Polaków tego nie dostrzega. Aczkolwiek jak się popatrzy na społeczne poparcie albo sprzeciw wobec tego, co rząd robi z Trybunałem Konstytucyjnym, to tu jest mniej więcej pół na pół. Jeżeli już zapytamy się w... w co pan em, jeśli tak. pan sądzi o konkretnych rzeczach, to te podziały i angażują i stają się takimi podziałami, które będzie trudno w przyszłości przewidzieć. Proszę panów, ostatnie pytanie. A co w przyszłym roku będzie najważniejszym wydarzeniem dla Polaków? Uda się w tej chwili zaprognozować czy nie? Ja myślę, że czy to się uda, to zobaczymy, ale moim zdaniem istotą przyszłego roku będzie stan realizacji planu Morawieckiego. To jest jedyna szansa na to, czy Polakom się uda w przyszłym roku, czy nie. Panie doktorze, Ja myślę, że to, co się będzie dookoła nas działo, głównie Unia Europejska, jak Unia Europejska będzie przezwyciężać własny kryzys i na ile Polska będzie jedną z sił, która będzie pomagała przezwyciężać ten kryzys albo państwem, które będzie się wycofywało gdzieś na obrzeża Unii Europejskiej. Doktor Robert so z kolegium Civitas i profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego byli moimi gośćmi. To był Puls Trójki. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 18 lat Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. W tym gry, filmy, płyty z muzyką, książki. Nawet do 50% taniej. Mediamarkt.pl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 Zależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest agencja muzyczna Polskiego Radia. Wojtek i Ryneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład iPhone 5s 16 GB z ekranem 4 cale, czytnikiem odcisku palca i aparatem 8 megapikseli. Teraz o 54 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na Saturn.pl Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Radosław Mruz. Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy nie podpisuje ustawy autorstwa PiS. Sprawa o zgromadzeniach kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Polska pyta Rosją nowe stanogramy z prezydenckiego Tupolewa. To reakcja na ostatnie słowa prezydenta Putina. Tunezyjczyk zatrzymany po zamachu w Berlinie. Na wolności szczegóły za chwilę. Prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zgromadzeniach publicznych. Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości PiS zapewnia, że szanuje decyzję Głowy Państwa, a Platforma Obywatelska komentuje, że to ruch spóźniony, wpisujący się w polityczną grę. Andrzej Duda po raz pierwszy nie podpisał ustawy napisanej przez Prawo i Sprawiedliwość o powodach tej decyzji, mówi Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa. Pan prezydent podkreślał, jak ważne jest dla niego prawo do zgromadzeń, prawo do wyrażania swoich poglądów, wolność słowa i wolność zgromadzeń. Stąd decyzja pana prezydenta, który wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości co do zapisów tej ustawy. Zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek to nie jest porażka procesu legislacyjnego. Traktujemy to jako wypełnianie obowiązków i uprawnień, które przysługują prezydentowi. Prezydent Duda wybrał taką drogę, że tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Poczekamy na jej rozstrzygnięcie przez Trybunał. Lider PO Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że Trybunał odrzuci ustawę w całości. Uważa jednocześnie, że decyzja prezydenta Dudy jest, jak mówi, elementem gry politycznej. Sprawdzian dla mnie intencji prezydenta byłby wtedy, kiedy skorzystałby z Trybunału Konstytucyjnego w poprzednim składzie. Tego nie było. A dzisiaj zobaczymy...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 Ma być nie mniejsza niż 100 metrów. Polska pyta Rosję o stenogramy. z prezydenckiego Tupolewa. Rząd w Warszawie oczekuje od władz w Moskwie wyjaśnień na temat słów Władimira Putina o katastrofie smoleńskiej. Przypomnijmy, kilka dni temu prezydent Rosji stwierdził, że osobiście czytał stenogram za mało zmów pilotów TU-154M i człowieka z ochrony, jak się wyraził, który naciskał, aby maszyna lądowała. Szef MSZ Witold Waszczykowski podkreśla, że Polska nie miała wcześniej takich informacji. Podczas przedświątecznej konferencji prasowej Władimir Putin mówił, że osobiście czytał scenogram rozmów pilotów Tupolewa z wymienionym z nazwiska człowiekiem z ochrony prezydenta Kaczyńskiego. Według rosyjskiego przywódcy ten współpracownik miał naciskać na lądowanie. Pilot odpowiedział nie mogę, nie można lądować. Człowiek z otoczenia prezydenta, ten, który wszedł do kabiny powiedział nie mogę zameldować tego szefowi, rób co chcesz, ale ląduj. W reakcji na te słowa MSZ zwróciło się do Moskwy o niezwłoczne wydanie nieznanych dotąd w Polsce zapisów rozmów. Witold Waszczykowski mówił w TVP Info, że Polska czeka na rzeczową odpowiedź. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy prezydent Putin jednak się pomylił, czy być może otrzymał w międzyczasie jakieś nowe zapisy, nowe odczyty. Wczoraj rosyjska ambasada oświadczyła, że Moskwa nie ma żadnych nowych nagrań z rządowego Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Karol Dermoros Polskie Radio. Niemiecka policja zwolniła zatrzymanego wczoraj tunezyjczyka, który przed zamachem w Berlinie miał być w kontakcie z terroryseą Anisem Amrim. Śledczy tłumaczą, że podejrzenia wobec mężczyzny nie potwierdziły się. Z Berlina Wojciech Szymański. Prokuratura poinformowała, że zatrzymany 40-latek wbrew przypuszczeniom nie jest osobą kontaktową Amriego, dlatego śledczy nie wystąpili z wnioskiem o areszt. Mężczyzna został zwolniony. Policja szuka tymczasem osoby, z którą Amri utrzymywał kontakt krótko przed zamachem. Niemieckie media podawały, że napastnik wysyłał wiadomości tekstowe siedząc już w kabinie uprowadzonej ciężarówki. Na razie nie wiadomo, kto był ich odbiorcą. Prokuratura potwierdziła tymczasem, że to automatyczny system bezpieczeństwa wyhamował Tira po tym, jak ten wie, Jechał w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Ciężarówka wyposażona była w system, który wykrywa kolizje i zatrzymuje pojazd, jeśli kierowca nie reaguje. W ubiegłotygodniowym zamachu w niemieckiej stolicy zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio. W serwisie trójki jeszcze jeden temat. Na dwa dni przed Sylwestrem organizacje na rzecz zwierząt przypominają, że huk petard powoduje u nich ból fizyczny. Może je też śmiertelnie wystraszyć. Okres świąt i nowego roku to nie jest szczęśliwy czas dla wiegolu czworonogów. Najwięcej z nich trafia wtedy do schronisk. Pies na spacerze może zerwać się ze smyczy, gdy usłyszy huk. Po prostu biegnie, ucieka w panice, no bo to jest taka reakcja jedyna, którą zwierzę zna, żeby uciec od zagrożenia. Dyrektor warszawskiego ZOO i ornitolog Andrzej Kruszewicz mówi, żeby nie rzucać petard w pobliżu krzewów i drzew, gdzie nocują ptaki. Będą latały po omacku, będą się rozbijały od linie elektryczne, będą się rozbijały budynki powierzchnie szklane, będą ofiary. Szkoda narażać ptaki, które przyleciały do nas na bezpieczne przezimowanie. Z w drugi rok rezygnuje Urząd Warszawskiej Dzielnicy Praga Północ, mówi zastępca burmistrza Dariusz Wolke. Są zwierzęta, które przeżywają ogromny stres na skutek wybuchów i staramy się zrezygnować. Zwierzętom, które boją się fajerwerków można podać środki uspokajające, ale tylko w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Natalia Żyto, Polskie Radio. To był serwis trójki. W nocy temperatura spadnie do minus 6 stopni na południu, w centrum minus 2, na północy podobnie minus 2, nad samym morzem do plus 2 najcieplej na wybrzeżu. W nocy na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli dzień będzie pogodny, tylko na południowym wschodzie może wzrastać do dużego. Temperatura od zera na wschodzie do 4 stopni lokalnie na zachodzie i nad morzem. Trójka.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 czy niezawodne? I piękne, i niezawodne. Ale czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? My, samochody, których producenci dążą do doskonałości, tak właśnie mają. Czyli kierowcy, którzy szukają na wyprzedażach i piękna, i niezawodności. Wszystko to znajdą w salonach Toyoty.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 Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19.00. Bilety do nabycia na radio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.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 Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na wybranych stacjach BP. Wejdź do środka i wypowiedz magiczne zaklęcie. Bajecznie karmelowo-krówkową latę, poproszę. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18:00, No trzeba będzie popracować nad precyzyjniejszym wyrażaniem myśli. Dlaczego wszyscy się pytają redaktora, czemu kombinuję? No, on nie kombinuje. On po prostu wie o czymś, o czym nie wiemy jeszcze my i jego żona. Ja pozwolę Państwu, że ja płynnie przejdę do płyty tygodnia, bo płyta tygodnia In Winter, piękna, Katie Melua, zaśpiewa kolejną piosenkę z tejże płyty. Dwa egzemplarze dla Państwa sms-em 71-335. It's coming all Christmas. They're, cutting down trees. They're i wish I had a river I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green I'm gonna make a lot of money Then I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate away on i had a river so long Spłyty In Winter to Katie Malua. Jedna płyta dla pani Oli z Nowego Sącza i druga dla pana Wojciecha z Boguszyc. A przed nami reportaż. Reportaż w trójce. Urodzona w Australii, Sasza Dench na podniebnych szlakach czuje się jak u siebie. Postanowiła polecieć na motoparalotni szlakiem, jakim migrują łabędzie bewiki. Piękne łabędzie czarnodziobę, których populacja gwałtownie spada. Sasza postanowiła zobaczyć ziemię z ich perspektywy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Lecąc z łabędziami. Będzie. my już dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale łabędzie zawsze były bardzo ważne w naszej kulturze, w kulturach naszych przodków, nie tylko naszych, ale we wszystkich społecznościach, ludach mieszkających od wybrzeża Atlantyku, przez całą Europę i Azję, kończąc na wschodnich wybrzeżach Pacyfiku. Łabędzie były ptakami wędrówki dusz, ptaki, w których wędrowały nasze dusze w zaświaty. Między innymi z tego powodu zabicie łabędzia było traktowane jak zabicie człowieka. Nie przez przypadek też, to właśnie łabędź jest brzydkim kaczątkiem. Bo to jest właśnie ten element przejścia, przemiany, nie tylko fizycznej, ale też e, duchowej. Mistrz Czajkowski napisał swój wielki, prawdopodobnie najsmigniejszy balet wszechczasów. Rzecz Rzeczywiście na jeziorze łabędzim. I na tym jeziorze łabędzim zresztą, Pływają łabędzie z dalekiej północy. Bewiki tudzież łabędzie krzykliwe, czyli te ptaki królowej śniegu. Łabędzie, które my znamy z naszych stawów miejskich, to są łabędzie nieme. W przeciwieństwie do tych tragicznych, nieszczęśliwych często, zaklętych, te łabędzie, które znamy z naszych stawów miejskich, to są z kolei ptaki Apolla. To są ptaki światła wysokiej sztuki, wyrafinowanej sztuki. Zresztą bardzo często greccy bogowie przybierali postaci łabędzi. Zeus przybrał postać łabędzia i w ten sposób posiadł ledę. Z tego związku urodziła się piękna Helena Trojańska. Niektórzy utrzymują, że wykluła się z jaja. W dawnych czasach nasze babki, prababki, szczególnie te lepiej urodzone, żeby przytrzymać swojego męża przy sobie albo kochanka na przykład, dodawały do poduszki, na której sypiał ów jego Mość dodawały łabędziego puchu. No bo łabędzie są też symbolami wierności, lojalności. To właśnie one tak gęsto zaludniają nasze makatki, torty weselne, kartki z życzeniami weselnymi. Bo wszystkie łabędzie są dość wierne, ale najbardziej lojalne z lojalnych są bewiki. Na ponad 50 lat badań bewików przy badaniu wielu, wielu tysięcy par zdarzyły się tylko trzy Rozwód. Australijka Sasha Dench, na stałe mieszkająca w Wielkiej Brytanii, od lat działa na rzecz ochrony przyrody. Pokonuje na moto paralotni dystans 7 tysięcy kilometrów, by ratować zagrożony gatunek łabędzi czarnodziowych.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 Chris Rostron z WWT, z którym poznaliśmy się kilka lat temu, że robią taki projekt jak like Flight of the Swans i pomyślałem sobie, jaki fajny projekt, bo oni robią rzeczy, na które nikt inny się nie odważa, kiedy już wszyscy mówią, o za późno, tego gatunku nie uratujemy po nim, musimy się pogodzić z tym, że za chwilę jego już nie będzie na ziemi, a oni mówią, my spróbujemy. Byłem formalnie rzecz biorąc członkiem WWT. Miałem ich kartę członkowską. Dość dobrze znam to, co robią. Znam ich historię. Byłem w wielu ich rezerwatach, wielu ich centrach naukowych i badawczych. Wiedziałem, jakie są ich kolejne projekty. No i wiedziałem też, że przygotowują się do, do Flight of the Swans. Na przestrzeni 11 krajów i trwającą kilka miesięcy. Ekspedycję, której celem jest Ochrona gatunku, ochrona siedlisk, czy miejsc, w którym żyje ten gatunek. Fajnie byłoby być częścią czegoś takiego. I kiedy Chris Rostron do mnie napisał i zapytał, czy chcielibyśmy, no to czułem się zaszczycony. ich tutaj w Polsce. Sasza zwróciła się do Jacka Karczewskiego, prezesa Stowarzyszenia taki Polskie z prośbą o kontakt z nami Stowarzyszenie Stowarzyszeniu Black Wing Pytała się, czy mogłabym część trasy przejść razem z nami, żebyśmy mogli ją poprowadzić przez ten odcinek Polski. No bo jesteśmy paralotniarzami. Sasza postanowiła, że przelot, który zorganizuje wzdłuż trasy migracji Łabędzi Czarnodziobych odbędzie się na motoparalotni motoparolotnia leci z podobną prędkością, na podobnych wysokościach, na jakich latają łabędzie. Chciała zobaczyć dokładnie, jak wygląda taka trasa migracyjna z perspektywy łabędzi, które ją pokonują. I poprosiła motoparolotniarzy ze wszystkich krajów, przez które będzie przylatywała o pomoc w realizacji projektu na odcinkach w ich krajach. Krzysztof zrobił z nią prawie całą trasę. Lecąc przed Saszą, bo ją prowadziłem, specjalnie leciałem niżej, żeby Trochę je rozruszać, tak żeby pokazały swoje skrzydła Saszy, że one tutaj są. I żeby naprawdę to wyglądało, że Sasza leci z tymi łabędziami. Dlaczego jestem tak zainteresowana łabędziami? Od zawsze interesowałam się naturą. I bardzo troszczy się o każdy gatunek, którego populacja drastycznie spada. Spadek liczby czarnych łabędzi jest jednym z tych problemów, które możemy naprawić. Przecież ludzie mogą. Im pomóc. Wysoka, atrakcyjna blondynka w długich włosach, lekko kręconych, uśmiechnięta. Ten lot fajnie wygląda i w czasie lotu jest naprawdę świetnie, pięknie, można podziwiać piękne widoki. Natomiast trzeba wystartować, tak jak Sasza startowała z nóg, obciążając nogi, wylądować później, co się skończyło u niej kontuzją trzeba gdzieś spać, trzeba coś jeść. Jak lądowali w lasach rosyjskich, zazwyczaj przychodzili do nich ludzie, którzy zobaczyli coś niecodziennego na niebie i zwabieni tym widokiem podchodzili i pytali się, co się dzieje. Częstowali ich, zapraszali ich do swoich domów. Też były takie sytuacje, o których Saszana mówiła, że na przykład idę jakieś grzyby, które znaleźli w lesie, albo jagody. Every day probably there's something that... Codziennie zdarza się coś wzruszającego w czasie tej ekspedycji. Działy się różne niewiarygodne rzeczy i ciekawe spotkania. Żyjąc w bardziej rozwiniętej części Europy, uświadomiłam sobie, że wolę być w miejscach, gdzie to natura jest jeszcze cały czas szefem, gdzie lądowałam pośród niczego w jakimś miejscu w Rosji, gdzie byłam otoczona przez grupę kobiet, których przeznaczeniem jest jedynie wyjść za mąż, być żoną opiekować się mężem i dziećmi. Pierwsza rzecz, o którą mnie zapytały, wow, to ty możesz latać? Latać z łabędziami? Skąd jesteś? Były całkowicie olśnione tym, że kobiety mogą mieć inny wybór w życiu niż za mąż pójście. Były tym bardzo zafascynowane, tak jak i łabędziami. Pytały, dlaczego tak bardzo zależy mi na łabędziach. Tak wielu ludzi wkłada dużo wysiłku. Ludzie z różnych krajów, organizacje, dla których pracuję. Wszyscy wolontariusze i dzieci piszące listy do rówieśników z innych krajów. Jeśli na końcu to wszystko, ta cała ich energia poszłaby na marne, nie zobaczymy żadnej zmiany, na którą mamy nadzieję, Właśnie to byłoby then, dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Um, to jedyna But rzecz tak naprawdę, której się else. Really that bad. Większość osób w ekipie Saszy to są wolontariusze, osoby, które robią to za darmo, robią to dla idei, robią to dlatego, że chcą pomóc. To jest friend. Brian, Mechanic. mój najlepszy kolega z ekipy brytyjskiej, naprawia silnik Saszy, dlatego że właściwie nie wiadomo dlaczego przed ostatnim lotem Sasza nie mogła wystartować. Jestem inżynierem. Duża odpowiedzialność polega na tym, aby wszystko poprawnie działało w czasie ekspedycji. Jestem tu od początku i prawdopodobnie będę tu do końca. A jestem tutaj, ponieważ urodziłem się w Afryce. Ja również podróżowałem po świecie wiele razy i widziałem duży spadek liczby zwierząt. To poważny problem, z którym się stykamy. Ja jestem całkowicie ochotnikiem. Bardzo dużo dla tej sprawy poświęciłem. Zostawiłem żonę w domu, zostawiłem zajmowanie się domem, płacenie rachunków. Zdecydowałem, że ważniejsze jest to, jak żyjemy obecnie, od finansowych perspektyw. To jest bardzo duże poświęcenie, ale je podjęliśmy i robimy wszystko na tyle, na ile jesteśmy w stanie. You did szarpaczkę, spróbował, się nie chodzi. Yeah. Co nice jest important, Breakfast czy fixing machines? Muszę przyznać, że czasami, jak rano przyjeżdżaliśmy na pole i Krzysztof leciał z nią, sobie myślałam, jejku, jak dobrze, że ja nie muszę dzisiaj lecieć, jest tak zimno. To, że czy się komuś chce, to jest jedno, ale dwa, te warunki są tak mega niesprzyjające, że w imię czego się tak poświęcać? Ona to robi dla ptaków i to robi dla idei i to jest najbardziej niesamowite to, że Sasza oprócz tego, że leci i pokonuje duże odległości w trudnych warunkach atmosferycznych, również przeprowadza spotkania edukacyjne, rozmawia z prasą, z mediami, spotyka się z dziećmi. To wszystko robi ona. W szkołach dzieci miały pokazywany również sprzęt paralotniowy. Tłumaczyliśmy im, jak lata paralotnie, jak wygląda start. Sasza opowiadała, jak jest ubrana. Z Rosji też niektóre fragmenty mieli w nagrań, jak Sasza startuje, jak leci. Jak, jak się przygotowywała do całej wyprawy, jak wrzucali ją do wody razem z napędem i sprawdzali, czy zadziała sprzęt ratunkowy, czyli czy otworzy się taka kamizelka nadmuchiwana, która ją wyprze i zapobiegnie utonięciu. Także takie, takie różne nagrania. Przeczytaj co jest tam napisane, bo to jest bardzo ważna informacja dla ciebie i <śmiech> dla was wszystkich. Okay. <śmiech> Twarza e, chce piątkę. Thank you. Okay. Dzieci mają bardzo, bardzo inteligentne i takie ciekawe pytania. Śmiem twierdzić, że ciekawsze pytania miały dzieci niż ornitolodzy. Może nie powinnam tego mówić, ale takie jest moje odczucia. Naprawdę fajne, mądre pytania od dzieci padały. Pytały o to, czy łabędzie Bywika, czy w ogóle łabędzie, wyglądały tak samo 2000 lat temu, jak wyglądają teraz? Albo co zrobiła, będzie jak leci i mu się złamie skrzydło po drodze. Tak, dzieci mają takie pytania i trzeba im nie odpowiedzieć. Kto odpowiadał? Sasza oraz naukowcy z jej ekipy. Ochrona przyrody dzisiaj to jest ochrona gatunków, to jest ochrona miejsc, w których te gatunki żyją. I kiedy troszczymy się o miejsca, w których te gatunki żyją, to w zasadzie troszczymy się też o miejsce, w którym my żyjemy. To nie jest tak, że my się regenerujemy najlepiej w centrach handlowych. My się jednak wciąż regenerujemy najlepiej w kontakcie z przyrodą. Został oficjalnie uznany i rozpoznany zespół schorzeniowy, który nazwany jest Zespołem Deficytu Natury. Ludzie wciąż myślą, że ochrona przyrody to jest, to jest coś bardzo egzotycznego, coś, co ich nie dotyczy. Zaczęliśmy więcej rzeczy o bywikach wyszukiwać. Obserwowaliśmy właśnie te wszystkie ptaki, które są zaczipowane i które można śledzić online. I okazało się, że 80-90% łabędzi czarnodziobych zatrzymuje się tuż koło nas, koło bydgoszczy. Nie zawsze lecą tak samo, tylko lecą jak im się podoba. To ja zawsze myślałam, że one lecą całą trasę od razu. One w czasie lotu się zatrzymują, żerują sobie, nabierają sił i lecą dalej. Ta migracja jesienna też jest dla nich bardzo ważna, dlatego że lecą ze swoimi młodymi, więc te młode ptaki też muszą pokonać bardzo duże dystanse. No sporo rzeczy się nauczyliśmy, przyznam szczerze. Damy producentom skrzydeł nowy pomysł na, na produkcję. Już podpatrzyliśmy jak one się zachowują, jak latają, jakie mają właściwości lotne, to może im coś podpowiemy, żeby poprawić te nasze. Już prawie doskonałe, ale jeszcze nie do końca skrzydła. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Na początku grudnia Sasza zakończyła podniebną podróż. Sir David Attenborough powiedział, że ta wyprawa była cudownie pomysłowa i ryzykowna i my możemy żyć w harmonii z naturą, i tylko od nas zależy, czy będziemy to robić. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Lecąc z łabędziami. Łabędzie, czarno, dziobę to bohaterowie tej, tego reportażu. Tu trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlek. Skazany na dożywocie wyrokiem sądu pierwszej instancji za zabójstwo trzyosobowej rodziny Rosjanin Samir S. dziś domaga się uniewinnienia. Utrzymuje, że, za zbrodnią, że ze zbrodnią nie ma nic wspólnego, a jego mecenas Arnost Bećka zarzuca sądowi błędy. Jego zdaniem zabójstwa nie mogła dokonać jedna osoba. Świadczyć ma o tym m.in. sposób ułożenia ciał. Ciała leżą koło siebie. Ułożenie ciał przede wszystkim Agnieszki nie wskazuje, jakby ta osoba upadła podczas biegu czy podczas wyjścia z łazienki. 4 stycznia sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosi wyrok w tej sprawie. W Syrii o północy miejscowego czasu zacznie obowiązywać rozejm między siłami rządowymi a częścią opozycji. O podpisaniu zawieszenia broni poinformowały władze Rosji i Turcji. Rozejm nie obowiązuje jednak grup islamistów, co oznacza, że w Syrii nadal będą toczyć się walki. Wojna w tym kraju trwa od ponad pięciu lat. Pochłonęła setki tysięcy ofiar. 20% Polaków zagrożonych jest zachorowaniem na niewydolność serca, alarmują o tym specjaliści z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Mówi o tym dr Jolanta Biernat. Jeżeli nagle wchodziliśmy na piąte piętro bez zadyszki, a przychodzi dzień, w którym nie jesteśmy w stanie wyjść na pierwsze piętro, to jest powód, żeby się zgłosić do lekarza. Kolejne objawy, które mogą budzić niepokój to kołatanie serca. A pełny serwis trójki o 19.00. Oh, mm -hmm. my Na nizinach bez śniegu, w górach już zima. W nocy temperatura od minus 6 stopni na południu do minus 2 w centrum i na północy i do plus 2 nad samym morzem, na wybrzeżu. W nocy na południowym wschodzie i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, dzień pogodny. Na południowym wschodzie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura w ciągu dnia od zera na wschodzie do plus 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radionawigator trójki. Informacje o warunkach drogowych, utrudnieniach i objazdach. Z nami dojadą Państwo bezpiecznie do celu. 3-kilometrowy korek przywiezie do Warszawy od Garbolina. Krajowej numer 1 w okolicach że Miał miejsce wypadek. Zastrzeli miasta przy zjeździe na witaminę jest niestety nieprzejednany. Proszę nas słuchać w piątek od 16 do 21. Dwie minuty przed każdą pełną godziną. Życzymy szerokiej drogi. Partnerem programu jest PZU. PZU z myślą o bezpieczeństwie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład kupując automatyczny ekspres ciśnieniowy Delongi z możliwością ustawienia mocy kawy, zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt.pl za siedmioma ulicami, siedmioma skrzyżowaniami leży kraina, w której zima nie istnieje. W której jednym zdaniem odczarujesz zimową aurę i nabierzesz energii z wyjątkową kawą. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na wybranych stacjach BP, wejdź do środka i wypowiedz magiczne zaklęcie. Aksamitne Flat White na podwójnym espresso, poproszę. BP, kierujemy się Tobą. Święta już za nami, a w biedronce wciąż znajdziesz produkty w super cenach. Filet z piersi kurczaka. Teraz tylko 10,95 za kilogram. Tak, filet z piersi kurczaka. Jedynie 10,95. Tylko do 31 grudnia. Biedronka. Codziennie nowe promocje. Codziennie. Niskie ceny.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. In me to Julia Pietrucha. In the night she's with Someone calling now when she's lost Wake up in the morning, dream of someone warming the cold in her heart Somehow she'll need to bear Cause now there's someone else to care Pietrucha, za 22 minuty 19. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Specjalne strefy ekonomiczne to przede wszystkim nowe miejsca pracy, rozwój regionów i zachęta dla inwestorów. Początkowo miały być receptą na problemy gospodarcze związane z transformacją ustrojową, bo wiele państwowych firm nie umiało sobie poradzić w nowych, wolnorynkowych warunkach. Miały istnieć w założeniu tylko do 2020 roku, ale przed trzema laty ich funkcjonowanie przedłużono jeszcze o 6 lat. Oznacza to, że coraz więcej terenów będzie objętych ulgami podatkowymi. Wyjaśnia Krzysztof Ślęzak ze specjalnej strefy ekonomicznej w mielcu. Ta pomoc publiczna udzielana jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Ale czy to jest tak proste? Oczywiście nie, Dlatego, że przedsiębiorca musi popełnić inwestycje, zatrudnić określoną liczbę osób, zainwestować jeśli będzie zysk, to może pojawić się zwolnienie z podatku dochodowego. Jeśli nie ma zysku, strefa, nic nie daje takiemu przedsiębiorcy. Ci... Trzeba sobie zasłużyć. Mało tego te miejsca pracy, to nie są umowy śmieciowe. My jesteśmy w strefie S1-3 dokładnie. Edyta Stanek, prezes ML System firmy produkującej moduły fotowoltaiczne. Firma działa w specjalnej strefie ekonomicznej. My nie kontaktujemy się z Warszawą. Mamy tutaj swoich opiekunów w Mielcu i wszystkie takie administracyjne, jakieś problemowe rzeczy, właśnie kontrole albo sprawdzenia odbywają się za pośrednictwem tej jednostki mieleckiej. Strefa, w której my jesteśmy ulokowani, to jest taki nowy twór. Byliśmy Jedną z pierwszych firm, która weszła do tej podstrefy utworzonej. Dzisiaj tak naprawdę dopiero zaczynają się inwestycje. Zatrudniacie państwo na tak, stałe? Nie. My, my dzisiaj mamy zatrudnionych osób powyżej 100. A jeszcze w grudniu ubiegłego roku zatrudnialiśmy 50 osób i nastąpiło uruchomienie linii produkcyjnej nowej, którą też. Pofinansowaliśmy ze środków unijnych, jakby jedno nie wyklucza drugiego. Od lat 90 wtedy ta idea w ogóle powstała. Te strefy się zmieniają. One się zmieniają dlatego, że co roku włączane są nowe tereny. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński. To powoduje, że na nich można korzystać z tych ulki preferencji. W tym roku nasze strefy, czyli strefa zarządzana przez nas w Mielcu i w Tarnobrzegu, wystosowała wnioski na 300 hektarów nowych terenów inwestycyjnych. Nie tylko nasze strefy, ale również są strefy prowadzone przez samorządy, w których Skarb Państwa również ma udział, więc to jest teren całej Polski. W wielu miejscach występuje ta preferencja w postaci stref ekonomicznych. Powstaje infrastruktura, powstają hale, łatwiej tam dojechać. W 1995 roku powstała najstarsza strefa ekonomiczna w Polsce. W potężnym zakładzie WSK PZL Mielec 20 tysięcy ludzi pozostało bez pracy. Ogromny strajk, wielkie niepokoje społeczne, strukturalne bezrobocie i nagle ówczesny minister przemysłu i handlu krzyknął do strajkujących, to zróbmy tu specjalną strefę ekonomiczną. Kawał historii, ale warto przypomnieć, że gdyby nie to, ludzie po prostu poszliby na bruk. Ludzie zupełnie bez pracy, tali, bez, perspektyw. bez perspektyw, nie produkowało się, nie sprzedawało się. Pomogli nam Irlandczycy, Shannon Development, dlatego, że pierwsza strefa, specjalna strefa ekonomiczna w Europie, powstała właśnie w Irlandii. A dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w pięciu województwach, od Zagórza i Sanoka, aż do Szczecina. Strefa tak mocno się rozwinęła, że objęła swoimi granicami kolejne obszary. To nie jest tak, że wpuszczamy kogoś i... Kula i dusza. Jeśli korzystasz z preferencji, to inwestujesz pieniądze i tworzysz miejsca pracy, bo to po to jest. To znaczy, żeby tworzyć miejsca pracy i zmniejszać bezrobocie i żeby pobudzać inwestycje w konkretnym miejscu, w konkretnym regionie, który ma strukturalne, systemowe problemy z rozwojem gospodarczym. O specjalne strefy ekonomiczne pytała Ewa Dudzińska. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ekonomia powróci już za chwilę. W studiu pojawi się Arkadiusz Akiert. 16 minut, godzina 19. Euranet Plus Milano, Zagreb, Sofia Pozwala lepiej zrozumieć Europę Polskie Radio Bardzo ważny problem europejski Brata Płomecka z Brukseli W studiu na Myśliwieckiej w Warszawie Witają Państwa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak Dobry wieczór I, Dobry Arka wieczór. i Arkadiusz, i Arkadiusz Jekiert Dziś w programie porozmawiamy o gazociągu Opal, który jak na razie został przyblokowany właśnie na wniosek PGN-u. Zaczynamy jednak tradycyjnie od Europejskiego Przeglądu Prasy, który przygotował Marcin Pośpiech. Na początek przeglądu zaglądamy na strony Deutsche Welle, a na nich w dziale gospodarka tekst Pechowe lotnisko w Berlinie. Słynący z perfekcjonizmu Niemcy tym razem nie mają powodów do dumy. Berliński port lotniczy Berlin-Brandenburg powinien działać już od kilku lat. Tak nie jest, a teraz wszystko wskazuje na to, że nie zostanie dotrzymane także ostatni termin oddania portu, czyli koniec przyszłego roku. Według nieoficjalnych informacji, realnie patrząc, pierwsi pasażerowie z lotniska skorzystają dopiero wiosną 2018 roku. Centralny port lotniczy Berlina budowany jest od 2006 roku, Roku. według pierwszych założeń miał zacząć działać w 2011 roku przypomina Deutsche Welle. z kolei Velpais o ofensywie brytyjskich deweloperów w Hiszpanii jak się okazuje nie straszne są im niepokoje po decyzji o brexicie. londyńska firma Roundhill Capital kupiła właśnie za 30 milionów euro 50-hektarową działkę na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Chce na niej wybudować 600 luksusowych apartamentów. Ale na tym nie kończą się brytyjskie inwestycje w Hiszpanii. Inny deweloper z wysp, firma Intu, planuje wybudować największy kompleks handlowo-wypoczynkowy w Andaluzji. Jego powierzchnia ma wynosić 200 tysięcy metrów kwadratowych. Intu na inwestycje chce wyłożyć 600 milionów euro. Pozostałe 500 ma pochodzić od partnerów firmy. W sumie przy inwestycji pracy ma znaleźć 6,5 tysiąca osób, pisze El Pais. A czym jeszcze Dziś zajmuje się prasa gospodarcza w Europie. W Szkocji the Scotsman zastanawia się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość za ponad dekadę. Na Wyspach powstał raport w tej sprawie przygotowany przez Institute for Public Policy Research. Według analityków Instytutu w niedalekiej przyszłości nowe technologie całkowicie zmienią rynek pracy. Tradycyjne zajęcia stracą na znaczeniu. Jak szacują autorzy raportu z powodu automatyzacji do 2030 roku, na Wyspach Brytyjskich zagrożonych może być nawet 15 milionów miejsc pracy. Tyle z Europejskiej Prasy Gospodarczej. A Europejską Prasę Gospodarczą przeglądał Marcin Pośpiech. To my przechodzimy do głównego tematu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku PGNiK o zawieszenie wykonania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie oddania Gazpromowi dostępu do 80% gazociągu Opal. To oficjalny komunikat. Na szczegółach brata Płomecka, witam jeszcze raz. Wspomnijmy, dobry wieczór. Rociąg opal lądowa gazociągu, odnoga gazociągu północnego, poprowadzonego pod Bałtyku z Rosji do Europy, omijającego Polskę i Ukrainę. No i obecnie Gazprom wykorzystuje tylko połowę mocy przesyłowej gazociągu. Od dawna wnioskowało 100%. Komisja Europejska blokowała, ale niedawno w październiku zdecydowała, pozwoliła w zasadzie do 2033 roku wykorzystać 80% przepustowości opalu. No i wraz z tą decyzją zwiększone, Gazprom zwiększy dostawy błękitnego paliwa do Europy. Decyzja dziwna już wtedy była, kiedy zapadała, bo od kilku lat Unia Europejska mówi, że chce zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiego gazu. Zresztą sama stawia na Unię Energetyczną, ma wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za Unię Energetyczną, która ma gwarantować bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej i trochę się to kłóci. Ta decyzja trochę się kłóciła z tym, o czym Unia Europejska mówiła od lat. Jeśli chodzi o samą decyzję Trybunału, no to trzeba przyznać, że szybka zapadła zaskakująco szybkim tempie, no i pozytywna dla Polski, oznaczająca, że te argumenty, przynajmniej na razie, były na tyle mocne, że sędziowie Trybunału zdecydowali się zawiesić decyzję Komisji Europejskiej. Ja rozumiem, że prezes PGNIK, Pan Piotr Woźniak więcej powie o kolejnych krokach, ale wygląda na to, że chyba kluczowa data to będzie 16 stycznia, bo wtedy wszystkie strony, to znaczy Komisja Europejska, PGNiK, niemiecki operator Gazociągu Opal i Gazprom przedstawią kolejne argumenty i wtedy sędziowie z Luksemburga ocenią te argumenty, wydadzą opinię. Kiedy? No nie wiadomo. Można się spodziewać, zwykle sprawy są rozpatrywane od pół roku, półtora do dwóch lat, ale ja się spodziewam, że w tak kluczowej sprawie w grę wchodzą, no jednak interesy energetyczne i gospodarcze, ta decyzja powinna zapaść szybko. Natomiast z tych pierwszych oświadczeń yy, każda ze stron jest pewna swoich racji. Jeśli chodzi o, o Polskę, no to znamy argumenty, yy, uważa ona, że decyzja Komisji z końca października to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i regionu i Polski. Natomiast Komisja Europejska, chociaż oficjalnie nie komentuje decyzji Trybunału, zresztą jest zamknięta i tylko na, dyżurze, na dyżurach są rzecznicy, mają przygotowane takie krótkie świadczenia, to świadczenie mówi, że Komisja Europejska jest przekonana, że wszystko odbyło się zgodnie z zapisami trzeciego pakietu energetycznego, jest gotowa przedstawić argumenty w tej sprawie. No a kiedy sama decydowała o tym pod koniec października, to wtedy jeszcze mówiła, że ta decyzja poprawi konkurencyjność na rynku. No i taka mała uwaga. Zawsze w takich kluczowych sprawach, jak konkurencja czy energetyka, gdzie, jak już powiedziałam, w grę wchodzą różne interesy, duże pieniądze, Komisja zawsze działa ostrożnie i zawsze mówi, że jeśli się już na coś decyduje, to tak później, żeby to obronić w sądzie, bo ma bardzo dobrych ekspertów i prawników. I to prawda, rzadko Komisja Europejska przegrywa, ale jednak przegrywa w Trybunałę, co nie oznacza, co oznacza, że nie jest nieomylna. No i może to być właśnie ta sytuacja, w której Komisja Europejska jednak pewna swoich racji teraz, będzie musiała zrewidować swoją decyzję, ale to na, na tę decyzję będziemy musieli Poczekamy poczekać. jeszcze. Dziękuję no. Ci, dziękuję serdecznie. Beata Płomecka z Brukseli naświetliła nam ten problem w studiu przypomnę, prezes PGNiK, Piotr Woźniak, panie prezesie. Może zacznijmy od tego, dlaczego ta decyzja była taka ważna. Albo inaczej, dlaczego te 80% wykorzystywania tego gazociągu Opal tak strasznie by nam zaszkodziło? Tak, dobra wierzę jeszcze raz. To jest argumentacja, którą przedstawiliśmy w Trybunale która uprzedza trochę w fakty, no, najwyraźniej uzna, uzyskała, uzyskała swoją, przez swoją wagę uzyskała uznanie Trybunału, ponieważ e, zawiesił wstępnie zawiesił tak. wykonanie decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie. E, naszym zdaniem narusza e, aż dwa traktaty. Jeden traktat o Unii Europejskiej, drugi traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A na koniec, co z pozycji spółki dosyć łatwo nam jest dowodzić, Łamia zasady trzeciego pakietu energetycznego, a szczególnie dyrektywy, dyrektywy yy, 73 z 2009, 90, 2009 roku, która jasno i precyzyjnie określa reguły postępowania yy, zarówno ze starymi, jak i z nowymi gazociągami i reguły zarządzania tymi gazociągami. W przypadku oddawania jakiegokolwiek gazociągu przesyłowego, bo mówimy tutaj oczywiście o gazociągu przesyłowym, yy, o, w szczególności na przykład Opal, Yy, musi być udostępniona w celu, yy, musi być udostępniona tak zwana zdolność przesyłowa wszystkim zainteresowanym na równych warunkach. Ten, ta reguła została w jaskrawy sposób złamana, ponieważ gazociągowi, który zresztą funkcjonował już na zasadach określonych w 2009 roku osobną decyzją komisja w konsekwencji decyzją regulatora niemieckiego, yy, została yy, oddana, co zresztą też odprotestowywaliśmy swojego czasu jako spółka <śmiech> w 50% jednemu monopolistycznemu dostawcy, który się Gazprom. nazywa Gazprom w skrócie, a pozostała część tej zdolności przesyłowej była dowolnej, dowolnego obrotu udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom, jakimkolwiek. Mhm. Oczywiście te strony to nie może być prywatny człowiek, ani no to... To musi spełniać swoje warunki, musi być, yy, musi być w odpowiedni sposób się kwalifikować według kryteriów tego, kto może z, z takiego gazociągu korzystać, ale to jest, to jest mniej ważne. Ta zasada została w jaskrawy sposób złamana, yy, a my mamy szczególną wrażliwość zarówno, i umiejętność, jednocześnie tu się pochwala spółką, nie broń Boże sobą, yy, umiejętność czytania komunikatów, które zresztą konsekwentnie bardzo Gazprom yy, eksponował, od mniej więcej 8 lat. Otóż taki, że w najbliższym czasie zamierza odciąć tranzyt, odciąć drogę przesyłową przez Ukrainę, mm -hmm. zastępując ją gazociągami idącymi przez tutaj, Bałtyk. tak jest. A później Opal, który jest No i możemy sobie wyobrazić, do czego by to doprowadziło. To to ja, ja, ja zapytam w tym momencie tak. o jedno, panie prezesie. To dlaczego w takim razie w, pańskim, w gronie pańskich współpracowników znaleźli się również tacy pesymiści, którzy twierdzili, że szanse na roz, pozytywne hmm. rozstrzygnięcie tej sprawy to, to tylko 15%. Byli tacy oczywiście szanse na, na, na, na jakiekolwiek rozstrzygnięcie były różne... Dlaczego? Dlatego, że to ja bym to... Znaczy wszyscy jesteśmy optymistami. Tak wiem, <grystanie> to w imieniu spółki mówię. Natomiast dlaczego tak było? Dlatego, że nasz pozew, skarga to się nazywa w tym wypadku, do Trybunału, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako spółki musiałby podlegać, i zresztą będzie podlegał tak zwanej kwalifikacji prawnej. To czy mamy legitymację spo... jako spółka, czy mamy legitymację mm -hmm. prawną, żeby występować do do trybunału. No, Natomiast. Takie procedury prawne tutaj. Nie, nie, ale są bardzo ważne. Ja, tylko jedno zdanie. No. Natomiast fakt, że Rzeczpospolita Polska, czyli państwo, czyli rząd, tak. zdecydował się złożyć bliźniaczą skargę, która jest w dużej części konsumuje nasze zarzuty, nasze 14 zarzutów, tak. również z wnioskiem o zabezpieczenie, czyli o wstrzymanie wykonania decyzji Komisji Europejskiej, zlegitymizował naszą skargę automatycznie. Aha. W związku z tym, gdyby nie wystąpienie rządu, prawdopodobnie nie doczekalibyśmy się, przynajmniej nie w takim tempie orzeczenia. Natomiast w momencie, w którym rząd polski złożył swoją, e, swoją własną, oczywiście, nie mam mowy o tym, tak, żeby tak, rząd tak, się tak, dołączył tak, do naszej tak. strategii. nie, nie złożył osobną skargę, tylko w tym, samej, w tym samym praktycznym pomogła. No, to to była absolutnie podstawowe, tu chciałem bardzo podziękować, bo to jest Panie... wyjątkowy wypadek, że tak się udało. To Panie zrobić. prezesie, to wiemy teraz jedno, że ta decyzja Komisji Europejskiej o pozwolenie na korzystanie z tego gazociągu w 80% przez Gazprom jest wstrzymana, ale to jest tylko wygrana bitwa. Tak. No, no a co z całą wojną? No, oczywiście mamy swoją, swoją kampanię już w wariantach rozpracowaną. Proszę bardzo, ja tych nie nie wariantów nie zdradzi pan bo to już jesteśmy w no procesie. No nie, ale powiem jedno, bo rzeczywiście ta data padła i tu było już komentowane przez panią z, redaktor z, z, tak. tak jest. E, ważny jest termin tego 16 stycznia, Znaczynia. dlatego że Trybunał zwrócił się z bardzo konkretnym zestawem pytań, zarówno do nas, jak i do komisji i z, z żądaniem udzielenia odpowiedzi. Mhm. To nie znaczy, że 16 cokolwiek zostanie przesądzone, ale do jakości odpowiedzi, które, my, które udzielimy, bardzo dużo zależy, bo później te nasze odpowiedzi, tak wygląda procedura, przez 10 dni do 2 tygodni będą rozpatrywane, jak sądzimy, przez Trybunał i potem zostanie ostateczna decyzja wydana w sprawie zabezpieczenia, czyli w sprawie ostatecznego wstrzymania do czasu rozpatrzenia skargi. Tak. I to by było nasze pożądane wyjście, bo naszym ostatecznym celem jest co było już mówione, ale powtórzę, jest usunięcie tej decyzji Komisji Europejskiej z obiegu prawnego, czyli a, jej okay. anulowanie. To kolejne pytanie, panie prezesie. A to proszę mi powiedzieć w takim razie, a co będzie, jeśli Gazprom się nie dostosuje? A może już nie dostosował do tej decyzji Tak, to jest najbardziej zaskakujące. No. Muszę powiedzieć najpierw tak ogólnie i enigmatycznie, no ciągle się uczymy Europy, bo... Z, z, z takiego obiegowego poglądu należałoby sądzić, że skoro Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję o wstrzymaniu decyzji z kolei y, y, Komisji Europejskiej, to wszyscy zainteresowani powinni się do niej doskazywać. dostosować. Otóż nie. Nie tak jest. Gazprom w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje swoje plany. Czyli ile teraz wykorzystuje tego gazociągu? W ilu procentach? 100. 100. Równo 100. Dzisiaj 100. Aha. To znaczy wykorzystują do maksimum. Zakres tłoczeń, które idą przez gazu, krótko mówiąc, z wolumenów, które idą przez Baltic Pipe, czyli przez, przez Morze Bałtyckie tak. do gazociągu Opal, przekroczyła zdolności nominalne Nord Streamu. To jest ponad 100%, a Opal jest w całości Aha. w tej chwili wykorzystywany. To jest coś, czego, na co nie byliśmy przygotowani no bo i trudno się na to przygotować tak każdym razie mamy do czynienia z, z, z ignorowaniem tej decyzji Trybunału tu nie no, no hmm. można no, ignorować dyplomacja. wyroki sądów można różne rzeczy robić natomiast to jest dosyć niecodzienny niecodzienny element tutaj w naszym obrazku dużym będziemy na niego reagować w odpowiedni sposób dziś będziemy pisać jeszcze do Komisji Europejskiej o wygzekwowanie w stosowny sposób oczywiście zgodnie z procedurami hmm. wyroku czy decyzji Trybunału Sprawiedliwości, bo mamy do tego prawo. No i liczymy na skuteczność takich apeli, bo bezpośredniego środka nacisku o no, w no tak. sposób, nawet no gdybyśmy tak. mieli, to byśmy nie używali. Od tego są organa sprawiedliwości. Więc trochę się, jak mówię, podkreślam to, co powiedziałem na początku. Ciągle uczymy się Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisji Europejskiej. Panie prezesie, w takim razie niestety nasz czas dobiega końca, a ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie zadać takiego pytania panu, panie prezesie. Chodzi o cenę gazu w tak. przyszłym roku dla indywidualnych odbiorców, bo zdaje się, że dla tych instytucjonalnych to już sprawa jest przesądzona, tak. będzie gaz droższy, a czy indywidualni zapłacą drożej? Znaczy, tu mam złe wiadomości dla, dla spółki naszej, a w... Dobry dla odbiorców, przede wszystkim indywidualnych. Od 1 stycznia cena gazu, gazu. Tak. nie drgnie i raczej ze wskazaniem na spadki w następnych miesiącach. To dobra informacja. Dla spółki nie, <grym> tak. ale dla naszych słuchaczy pewnie, pewnie tak. Cieszymy się razem z nimi jako odbiorcy. Dziękuję, dziękuję. Brata Płomecka, Piotr Woźniak, Arkadiusz Rzekiec, dziękujemy i do usłyszenia. Uranet Plus, Milano, Zagreb, Sofia, Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio bardzo ważny problem europejski. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, otwartek, 29 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki polityczne komentarze w sprawie propozycji PSL-u dotyczącej kryzysu parlamentarnego. Będą też nowe ustalenia w sprawie katastrofy Tupolewa na Morzu Czarnym. I pytania o zawieszenie broni w Syrii. Na początek w serwisie trójki propozycja ludowców na rozwiązanie sejmowego kryzysu i sejmowe komentarze. PSL chce, aby na posiedzeniu 11 stycznia Sejm przyjął uchwałę o powtórnym głosowaniu ustawy budżetowej na 2017 rok i aby z tą chwilą posłowie PO i Nowoczesnej odstąpili od protestu. Kolejny postulat to spotkanie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim wszystkich liderów ugrupowań parlamentarnych. To jest propozycja, która umożliwia zakończenie kryzysu parlamentarnego, umożliwia normalną pracę. Nie możemy dopuścić do dwóch sejmów, nie możemy dopuścić do tego, żeby osłabiano bezpieczeństwo Polski. Mówił prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ryszard Terlacki z PiS zapewnia, że poważnie traktuje propozycję PSL-u, co nie znaczy, że się z nimi zgadza. Nie ma żadnej możliwości prawnej, aby powtarzać głosowanie nad ustawą budżetową tego Katarzyna Lubnałecz z Nowoczesny uważa, że liderzy opozycji najpierw powinni wypracować wspólne stanowisko. My chcielibyśmy rozmawiać najpierw w gronie całej opozycji, żebyśmy byli w stanie wypracować jakąś jedną propozycję dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli uda się w jakikolwiek sposób uzyskać konsensus, dzięki któremu moglibyśmy mieć legalnie przegłosowany budżet, to to jest pozytywne dla Polaków. A lider PO Grzegorz Schetyna zarzuca ludowcom, że najpierw przedstawiają propozycję, a dopiero później proponują spotkanie. Jeżeli przygotowuje się projekt mediacji, to trzeba rozmawiać ze stronami i zbudować przestrzeń, w której można się poruszyć. Jutro minął dwa tygodnie od początku sejmowego kryzysu i okupacji w sali plenarnej. Specjalna komisja, której powołanie zlecił Władimir Putin, bada przyczynę niedzielnej katastrofy TU-154, który rozbił się nad Morzem Czarnym. Badane są wszystkie wątki, w tym akt terroru. Dziś wiadomo już jednak, że maszyna wzniosła się na wysokość 250 metrów, a cały lot trwał około 70 sekund. Takie informacje przekazał szef służby Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Wojskowego, Siergiej Bajnetow. O szczegółach Włodzimierz Pac. Generał Siergiej Bajnietow, szef Służby Bezpieczeństwa Lotów Rosyjskich Sił Zbrojnych powiedział, że samolot po starcie wzniósł się na wysokość 250 metrów. Na tym etapie lotu jego prędkość wynosiła 360-370 km na godzinę. Generał dodał, że z odczytanych słów kapitana maszyny wynika, iż w ostatnich 10 sekundach lotu pojawiła się wyjątkowa sytuacja. Wcześniej minister transportu Rosji Maksim Sokołow poinformował, że na częściach rozbitego samolotu, z lotu wydobytych z morza nie stwierdzono śladu wybuchu. Oznajmił, że rozpatrywanych jest siedem wersji katastrofy, w tym błąd człowieka, awaria maszyny i zderzenie z ptakami. Włodzimierz Pac polskie radio. Za trzy godziny w Syrii ma rozpocząć się rozejm między siłami rządowymi a częścią opozycji. Po podpisaniu zawieszenia broni poinformowały władze Rosji i Turcji. Rozejm nie obowiązuje jednak grup dżihadystów, co oznacza, że w Syrii nadal będą walki. Według rosyjskiego prezydenta Władimira Putina od północy w całej Syrii mają ustać walki między wojskiem prezydenta Bashara al-Assada a umiarkowanymi grupami opozycji, zdziesiątkowanymi po ostatnim oblężeniu Aleppo. Gwarantem porozumienia mają być Rosja i Turcja. W najbliższych dniach oba te kraje chcą zorganizować syryjskie rozmowy pokojowe w Kazachstanie. Podpisanie porozumienia potwierdzili także przedstawiciele Wolnej Armii Syrii, głównej grupy umiarkowanych opozycjonistów. Rozejm obowiązuje na terenie całej Syrii i dotyczy wszystkich grup rebeliantów Rosjanie obiecali, że będą mieli pod kontrolą zarówno siły rządowe, jak i ich zwolenników. Oświadczył rzecznik Wolnej Armii Syrii Osama Abu Zaid. Porozumienia nie podpisały jednak grupy islamistów związane z Al-Kaidą czy tzw. państwem islamskim. Oznacza to, że na terenach, gdzie są bojownicy tych frakcji, nadal będą walki, co potwierdziła również Rosja. Nie wiadomo z kolei, co stanie się z Kurdami, którzy walczą w Syrii po stronie opozycji, a na północy kraju chcą utworzyć własną autonomię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słynna dama z grono pędzla Leonarda Da Vinci. Wiela ale innych bezcennych obrazów, a do tego rzeźby, dokumenty i archiwalia kolekcja książąt Czartoryskich. Jest już własnością państwa. Umowa na zakup dzieł po wielu miesiącach negocjacji została podpisana. Podpisali ją minister kultury Piotr Gliński i Adam Karol Czartoryski. To największa transakcja zakupu dzieł sztuki przez państwo w powojennej historii Polski. Po podpisaniu umowy wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że kolekcja staje się zgodnie z wolą członków rodziny Czartoryskich, własnością wszystkich Polaków. Te zbiory stają się właśnie nie tylko duchową, ale także rzeczywistą własnością narodu polskiego. Za pośrednictwem tego daru kontynuuje tradycję przodków, mówił Adam Karol Czartoryski. Mam nadzieję, że muzeum zostanie wkrótce otwarte, a kolekcja będzie służyła wszystkim Polakom i turystom. Zbiór trafi pod skrzydła Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzięki temu dama z gronastajem Leonardo da Vinci będzie mogła wrócić z Wawelu do Muzeum Czartoryskich, mówi profesor Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Normalna kolej rzeczy. Obraz stanowi jądro kolekcji. Jednak będzie to możliwe dopiero po zakończeniu remontu, który ciągnie się od 6 lat, aby zaprezentować. Kolekcję księżąt Czartoryskich w całości w budynkach. Na skrzyżowaniu ulicy Świętego Jana i Pijarskiej potrzebne są jeszcze dwa lata prac. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl Sport Trójce Krzysztof Łoniewski. Zrobili swoje. Nasi skoczkowie w komplecie przebrnęli przez kwalifikacje do jutrzejszego pierwszego konkursu w turnieju Czterech Skoczni. To pierwsza dobra wiadomość. Kolejna jest taka, że drugie miejsce zajął dziś Kamil Stoch. Dalej od niego lądował tylko Norweg Daniel Andretande. Lider naszej kadry był zadowolony i z występów w kwalifikacjach i we wcześniejszych seriach treningowych. To był bardzo solidny taki dla mnie trening. Trzy skoki na bardzo dobrym poziomie. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy, którą dziś wykonałem. Mówiliśmy o dobrych wiadomościach z Obersdorfu. Gorsza jest taka, że w turnieju czterech skoczni skacze się parami w systemie KO. Przegrywający odpada po pierwszej serii, no chyba, że znajdzie się w wąskim gronie tzw. szczęśliwych przegranych i jedną z par utworzą jutro Jan Ziobro i Piotr Żyła. Idąc tropem sportów zimowych, zerkniemy też jak zjeżdżali w dół najszybciej jak się da Alpejczycy. W Santa Caterinie w kom... W kombinacji plecy rywalom pokazał Francuz Alexis Pantureau, lepszy od lidera klasyfikacji generalnej Austriaka Marcela Hirschera i Norwega Aleksandra Amota-Kilde. Panie rywalizowały w Salomie w Zemmering i tu najlepsza była Amerykanka Michaela Schifrin przed słowaczką Weroniką weles zuzulową i szwedką Friedą Hansdotter. Sporty zimowe zamieniamy na piłkę nożną i ponownie informujemy o niesmacznie wysokim kontrakcie, jaki właśnie z drużyną z Szanghaju parafował Carlos Tevez. Znakomity skontinent, ale mający najlepsze lata za sobą Argentyńczyk, będzie zarabiał rocznie, uwaga, 39 milionów dolarów. Tak absurdalnie wysokie zarobki w chińskiej superlidze zapowiadają, czy się to komuś podoba, czy nie. Prawdziwą rewolucję na rynku transferowym i nic dziwnego, że do Chin chciałby też wyjechać napastnik Legii Warszawa, Aleksander Prijowicz. Udzielił już nawet wywiadów, w których zakomunikował za Wielki Mur. Tymczasem na jego transfer nie chcą się zgodzić przy łazienkowskiej. Nie chcą, bo półtora miliona euro, jakie oferują Chińczycy, to zdaniem zawiadujących legion zdecydowanie za mało. Serb ze szwajcarskim paszportem się zżyma, a Mistrzowie Polski ćwiczą jego cierpliwość i czekają na lepszą ofertę. W nocy na południowym wschodzie i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu, tylko tam. Temperatura od minus 6 stopni na południu do minus dwóch w centrum i na północy i do plus dwóch nad samym morzem na wybrzeżu. Jutro dzień pogodny, tylko na południowym wschodzie, miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura od zera na wschodzie do 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kanta. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i spokojnego, szczęśliwego nowego roku. I czy jest coś, co przegapiłem, bo panowie widzę w znakomitych nastrojach? Bartosz Gilno łączył do nas. Zabrzej, Zabrzej, coś jest wie, ja tylko grozę Łoniowi, żeby nawet nie próbował, on już wie, o co chodzi. Ale co się dzieje. <śmiech> nie mogę powiedzieć. Spojrzałem <śmiech> tylko w prognozę pogody, a tu widzę, że coś idzie bokiem. Burza, burza <śmiech> idzie bokiem. <śmiech> I mgły. <śmiech> Zapraszamy do reklamy.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 Nowo procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartphone Huawei za jedyne 289 zł. Media Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Program natywny. Happy New Year's too. Happy New Year's. Happy, Year's happy New Year's. Happy New Year. Happy New, happy New Years to you. Happy New Year's to you. Happy New Year's to you. Happy New Year's to you. I or... Jak się okazuje na Saturnie drzwi skrzypią podobnie jak tutaj to zespół The Qualities, ale tak naprawdę piosenka napisana, skomponowana, nagrana, zarejestrowana i wydana przez niejakiego sanera to rok 1957. Wczoraj jeszcze śpiewali o Bożym Narodzeniu, dziś już życzą nam wszystkiego najlepszego. Elżbieta Malinowska i Bartosz Gil zapraszamy na ostatnie dwie godziny z programem alternatywnym w roku 2016 co to się będzie działo już za dni kilka. To ostatni moment na podsumowanie, na wyszperywanie jakichś płyt zakurzonych, które ukazywały się w pierwszych miesiącach tego roku, by przypomnieć, skojarzyć coś może słuchaczom, którzy jeszcze będą oddawać głos w naszym corocznym plebiscycie. Jedną z takich płyt wydanych w pierwszej połowie roku 2016 była płyta zespołu Heron Oblivion. Ci, którzy płaczą za psychodelią zespołu Comison przez chwilę mogli poczuć się utuleni.